Sam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 637. Ja nazywam się Damian Pawłaka Dachman. I ze mną jest Jusz Króczacski, jaka Jules, aka redaktor K z polskiej Kroniki gier. Witaliuszu. Witam. witam serdecznie. Ale też z fantasmagierii chyba. No tak, tak, tak, tak, ale no, chciałem podkreślić, że że ostatnie kilka odcinków polskiej kroniki gier się pojawiło, nawet nawet też pojawiła się taka mikrorecenzja, można powiedzieć takie pierwsze wrażenia z gry, o której może chwilkę później porozmawiamy, ale Wiesz, to, no, są poważne tematy, to są hmm. poważne tematy. Ja myślę, że temat zmian yy, to jest taki temat główny, który będziemy tutaj chyba przerabiać. Ja myślę, że zostawimy to na późniejszą część. I to będzie ciężki temat, bo ja jestem okay. nadal w szoku. Tak jak rozmawiamy, to ciężko mi w to wierzyć, ale już, już jest ta akceptacja. wiesz, Już jest ta akceptacja, już, już, już to zrozumiałem i, i jest okej. Okay. Ale może zaczniemy od lżejszego tematu, takiego, który, który dosłownie a e, proszę potem rozgrzał e, cały internet. Juliuszu, mm -hmm. jako ambasador marki Nintendo w Polsce, nieformalny, Switch 2 Rozmawialiśmy parę tygodni temu, nie, miesięcy właściwie, pamiętasz ten odcinek interwencyjny? Parę lat temu. Tak, to było parę lat. <głos> jak ten czas leci, po prostu z gumy jest. W 629 odcinku i muszę przyznać, że jak, jak zwykle miałeś sporo takich trafnych spostrzeżeń. Ale ty również, drogi Damianie, bo ja też odsłuchałem tego starego odcinka i e, No tak. No. wiesz... Bo to jest jednak to doświadczenie, ta, ta przenikliwa analiza tych trendów. My jesteśmy, jak ci specjaliści od, od rozszyfrowania białego wywiadu, czytaliśmy też z, z, z fusów herbaty i dużo przewidzieliśmy. No Przede wszystkim chyba przewidziałeś to, że, chociaż to było trochę jasne, ale, ale taka była z twojej strony obawa, że, że to może po prostu być Switch Pro. No i teraz obejrzałeś tego Directa, dowiedziałeś się, że premiera będzie 5 czerwca, więc tak, tak jak, troszeczkę jak zakładaliśmy. Ja nad myślałem, że będzie wcześniej, ale tak zakładaliśmy, że albo będzie przed wakacjami, albo dopiero na, na święta okazało się, że 5 czerwiec to jest ta data. No i tak na gorąco. Jak, jakie są twoje wrażenia? Czy, czy te twoje obawy, że to po prostu będzie Switch Pro e, po części się sprawdziły, czy nie? No, zanim zacznę Cię jakby odpytywać jeszcze tak bardziej szczegółowo i będziemy wymieniać te wszystkie rzeczy. No tak, to tak. Na nie, ja, bo ja też gwoli ścisłości od razu też powiem, że Ty na przykład też jak słuchałem przewidziałeś, że, y, że będzie wyświetlasz LCD, y, a nie OLED. Mhm, mhm. Bo, bo, bo sobie ale też podkreślmy, że powiedziałeś, że to... Znaczy nie, nie, nie, nie wiem, czy to było... Teraz tak nie. sobie, wiesz, słodzi. Ale, ale ty powiedziałeś, że... będzie już, ale, ale powiedziałeś, że, że ale LCD, nie, ale... LCD i nie nierówny. Zwracam bo, honor. Bo to jest LCD, to trzeba podkreślić. Po pierwsze, 120 MHz, więc ja bym w ogóle y, porównywał znaczy to LCD herców. chyba do tego... megaherców. Megaherców, Her. tak, ja mówię megaherców, bo kiedyś mi ktoś zwrócił uwagę i teraz mi to zostało. Tak, 120 Hz i to jest... Mega tak jak wrog ally chyba, prawda? Tak. tak Co daje, tak. że ten, ten, ten wyświetlacz y, będzie miał też hadera i będzie tego, y, jak to się nazywa, ładnie mówi, VVR czy VRR? VRR, VRR tak. czyli, czyli będzie obsługiwał tą zmienną y, częstotliwość odświeżania, mhm. y, czyli mówiąc krótko... Y, no 120 Hz, no to wiesz, jakby nie wiem, jaki będzie ten dolny, yy, dolny pułap, ale generalnie spadki klatkarzu powyżej tego minimalnego pułapu. Nie wiem, to jest na PlayStation, to jest chyba 48, wydaje mi się, klatek, mhm. ale mogę się mylić. Nie wiem, nie jestem ekspertem technicznym. Yy, jeżeli korzystasz z yy, wyświetlacza, który obsługuje tenże VRR no to jakby tego nie zauważasz, w sensie, że ten obraz jest płynny. Nie masz takiego mhm. wrażenia, że, nie mówiąc już o tym, że podejrzewam, że też ten switch, na pewno tak będzie, bo, bo już w tych przeciekach związanych z cyberpunkiem tam pojawiła się informacja, że cyberpunk zdaje się będzie w 40 klatkach chodził na tym switch mhm. między 30 a 40, ale podejrzewam, że w doku to będzie raczej bliżej 40 albo pełne 40, no to, yy, to przy tych wyświetlaczach 120 Hz yy, jakby mhm. oszukujesz to oko. Te 40 klatek w tak. 120 Hz wydaje się prawie jak 60. Nie? No mówię prawie, bo pewnie znajdą się puryści, którzy... Ale nie, no to robi różnicę. Już 10, wiesz, bo to yy, można powiedzieć, że to jest 33% no same, procent tak, więcej. No same, same 10 klatek robi różnicę. Tak. No 40 klatek, jak sobie odpalisz yy, już mhm. bez znaczenia yy, platforma, no to, no to 40 klatek jest na pewno zawsze lepsze niż 30, mm. ale chodzi o to, że przy tym vr i przy 120 Hz, wiesz, masz też mega mm. szybką responsywność i tak dalej i tak dalej, więc, więc tam są same no, zalety generalnie no tak, dla konsol. Na pewno, takie... na pewno gry Nintendo będą wykorzystywały te 120 Hz i, i, i będą te 120 klatek na sekundę będzie. Eee, no, z tego co, co, co jest podane oficjalnie 4K też jest y, możliwe na tej konsoli w, w trybie zadokowanym, ale już wtedy ograniczenia jest, ograniczony klapikarz jest do 60. Więc to jest, mhm. to jest ta mała różnica. No właśnie, już, no to y, czy to jest Switch Pro, czy to jednak jest nowa, nowa iteracja sprzętu, taka, którą y, wiesz, czy to jest taki skok jak między iteracjami np. takich konsol jak PlayStation, że między skok między 3, 4, 5 nie, czy, czy jednak. Yy, poza może ciut większą mocą mamy do czynienia tutaj z... Nie no, ona nie jest ciut większa, bo jak spojrzysz na papierze, to ten pierwszy Switch, to on ma tam 0, yy, ileś teraflopsa, przynajmniej tak. jak, jak wiesz, jak patrzymy na mhm. same cyfry, nie? A, tak. a Switch 2 yy, to ma bliżej chyba w doku 3, nie pamiętam w tej chwili tak. dokładnie, a... A w trybie handheldowym ma 1,7, czyli tam tak. odrobinkę więcej niż Steam Deck, w, mm -hmm. no tylko, Steam Deck. Organoleptycznie, Juliuszu, jak patrzyłeś na, na, na, to, na, te, na te zapowiedzi tych gier, czy tam widziałeś tą moc? No, no nie. No właśnie. Nie. Znaczy, ja wiesz, ja, ja, ja mam, się obawiam, ja mam... że, że, że Digital Foundry będzie miało, jak to się mówi, jak, jak to ładnie powiedzieć, pożywkę. używkę. Tak. Pożywkę. Pożywkę. pożywkę że oni tam będą po prostu opowiadać o każdej nieścisłości, o każdym brakującym pikselu, o każdym znaczy, wiesz, no to zależy, to zależy, czy Nintendo wykupi pewnie no tak. e, pakiet promocyjny <laughs> digital, na... Digital, plus, digital Foundry Plus e, Connect. Więc, więc jak wykupi to, to myślę, że może się okazać, że usłyszymy, że to jest super mm -hmm. w ogóle wszystko i tak dalej, tylko a to, że to się okaże flopem za jakiś czas, to będzie, no wiesz... Tak. Znaczy ja wiem, jak to że to jakoś jest... Digital Foundry ostatnio analizowało po prostu moc konsoli tam różne rzeczy, zupełnie tak wyciągając z kapelusza pewne rzeczy. Na przykład, nie wiem, próbowali zrobić PC-a, który miałby teoretycznie moc Switcha. Próbowali liczyć klatki i ząbki, te piksele właśnie z tych, z tych filmów i to też no, to trzeba przyznać, że jeśli Nintendo faktycznie pokazuje gry, które chodzą natywnie na Nintendo, to nie jest jakiś taki yy, reprezentacja, jak ta gra ma końcowo wyglądać, tylko, że to faktycznie tak te gry mają wyglądać, no to ja myślę, że to jest uczciwe ze strony Nintendo, nie? że oni nie nie, nie zamydlają trochę tego obrazu, nie, nie, nie, nie pokazują jakichś burszotów, tylko no te gry tak mają wyglądać. I że mówiąc to w tym trybie przenośnym, to myślę, że i ten cyberpunk, i te Elden Ring, one będą ładnie wyglądać, ale przede wszystkim, no nikt nie kupuje Switcha 2, żeby ogrywać jakieś stare tytuły takie z, z, z PC-ów, nie? Tylko kupuje dla tych gier Nintendo, i ja wiem, Juliuszu, bo od razu się zachwyciłeś tą grą, i ja, ja rozumiem, bo to od razu wykorzystuje też te, te nowe możliwości tych kontrolerów, te, te, te, takie to szmyranie po, po stole. Ten e, Drag X Drive to jest gra, która po prostu y, no, zaskarbiła sobie chyba twoją największą znaczy, ja, ja, ja powiem Ci tak, ja generalnie co do tego szurania po stole, to. Yy znaczy w sensie, wiesz, tej, tej, tej funkcjonalności myszki, to mhm. jeśli to będzie, wiesz, ja przynajmniej taką miałem przed tą konferencją e, takie wyobrażenie, że jeśli to będzie po prostu e, dodatkowy feature, e, że w tych, powiedzmy, remake'ach, Baldur's Gate'ach, Icewind Dale'ach, e, e, Pillars of Eternity, tych wszystkich starych, starych e, crp ach y, z pecetów, które sobie możesz kupić, czy które być może nawet masz w bibliotece, być może będziesz miał możliwość po prostu zagrania w te gry myszką, mm -hmm. y, to spoko. Ja widzę, że Nintendo po prostu oszalało stary tak. i teraz szurania myszką po stole zrobiło nie wiem, dodatkowo. to mi się w ogóle nie podoba. Ale mi to stary, tak się to... wydaje, że to jest takie nie, niestosowne, żeby zrobić, jest... ale z drugiej strony ja, ja, ja nie rozumiem. Ale nie, nie, nie po ragać... bo ja nie, mówię, ja, mm. ja nie mówię o samej tej grze, ja wiem, o, o tej grze to możemy za chwilę pogadać, ale mm. ja mówię bardziej o, wiesz, y, Nintendo zazwyczaj, wiesz, Wii wymyśliło y, nunchak i ten Wii Lot i w połączeniu tym się grało, tam były czujniki ruchu, to było coś... No przynajmniej wydawało się dla przeciętnego zjadacza, bo zaraz coś mnie wyprowadzi z błędu, ale mi się to wydawało, że to, wtedy to było coś nowego. Nie? To było, i, I to zdecydowanie jakby wiesz przyciągnęło uwagę graczy. A tutaj potem oczywiście przyszedł Wii U, który okazał się... No, niestety, flopem, no ale miał ten wyświetlacz, który stał się tym protoplastą Switch'a. No i pojawił się Switch, znowu miałeś połączenie ruchu Wii, Wii U, tego, tego wyświetlacza, wiesz, tego pada Padlet, Padlet chyba na to mówili. Mhm. E, wiesz, więc, więc jakby to wszystko grało. A tutaj tak naprawdę nie ma żadnej nowej funkcjonalności, poza tym, że on i ten pokazał, zobaczcie, yy, myszka. I będziecie teraz myszką grali. E, A słusznie zauważyłeś, że. Jeśli, jeśli po prostu to miała być taka kwestia myszki, to można byłoby jakoś na Bluetoothie podłączyć, no może, może nadal to jest opcja. Chociażby, bo... nie? Chociażby, poza tym wiesz, tak sobie myślę teraz, czyli coś, czyli będziesz albo przed telewizorem, jeżeli będziesz miał konsolę zadokowaną, musiał grać, nie wiem, przy biurku jakimś <Gl entender> Mal々, albo po prostu będziesz grał w tym trybie przenośnym, gdzie sobie po prostu postawisz wyświetlacz, odepniesz i wtedy też będziesz szur. Ale znowu, przy biurku, bo potrzebujesz jakąś płaską, chyba że Ponieważ to jest gra o, o tych wózkach e, takich... E, Koszykówka i, na wózkach, tak, tak. Tak, tak. Tak, ale tych wózkach inwalidzkich, nazwijmy rzeczy po imieniu, mm -hmm. e, no to, to w związku z tym e, nie wiem, będziesz sobie kładł jakieś, albo Nintendo wymyśli jakieś podkładki, które będziesz mógł sobie położyć na kanapie po bokach swojego, swojej pupy i po prostu szurać tymi kontrolerami na tym, nie no, Znaczy to byłaby absolutnie. taka imersja totalna, wiem, że po prostu Immersja masz totalna. na fotelu... I do tego kartonowe Labo, na... Switch tak. 2. Labo 2, Labo tak. 2.0. Tak. No to wiesz co, bo jest dużo rzeczy, o których możemy ugryźć e, tę konferencję, więc może zostawmy gry na koniec, Dobre. a e, ustalmy pewną rzecz, która jest naprawdę kontrowersyjna, czyli cena. Cena okazuje się w Europie, to jest jakieś 400, znaczy ja już widziałem różne te ceny, ale ona się przelicza po tych wszystkich podatkach i tak dalej. W Polsce zdaje się, że chyba MediaMart podał cenę e, 200 chyba 10, no? tak? Nie, nie 2000... przepraszam, 200, 220, nie, 2200 zł, przepraszam. W ogóle 2390 się się... bodajże kosztuje wersja z, z Mario Kart e, World. Z Mario Kart a nie wiem 2100. Bez. Tak. Tak. Tak. I to tak. też już jest kontrowersyjna sprawa, bo znowu w Ameryce no oczywiście oni nie mają VAT-u, ale może mają nie wiem nowe taryfy, nowe cła, nie wiadomo co ale konsola będzie tańsza, bo w wersji podstawowej będzie te 450 dolarów, a nie 480 euro. No i tam chyba ta wersja właśnie z, z, z tą grą to jest jakieś 480 dolarów, a nie 510 euro w, w Europie. I teraz tak, cena wydaje się spora, no ale zakładamy, że inflacja, 9 lat minęło od czasu konsoli, od premier pierwszego Switcha, no to będzie mocny sprzęt. To nie są tanie rzeczy. I powiedzmy, że tu możemy... No ale wiesz, ale poczekaj, jeszcze tu ci przerwę. Mm -hmm. A ile kosztuje dzisiaj Steam Deck OLED? No zależy, czy, czy na promocji, czy, czy nie. Ale... Nie no, normalny, nie no, cena, ale wiesz, tu też, wiesz, nie wiesz, ile będzie mm -hmm. kosztował Switch na promocji. Jakby chodzi mi o cenę MSRP, tą docelową, tak? Na, no dobrze, najtańszy, najtańszy, no to... Nie, ci mu. nie, nie najtańszy. Ten Steam Deck OLED. Ja pytam o Steam Deck OLED. No to Steam Deck OLED, jeśli kupujesz bez żadnej. I przepraszam, że będę mówił w euro, bo myślę... w euro. Yy, 679 euro. To jest ta wersja jednoterabajtowa z OLEDem. To jest taka wypasiona, fajna wersja. Tak, ale ten OLED. Yy, wiadomo, że Nintendo Switch yy, 2 będzie miało gorszy wyświetlacz, powiedzmy, niż OLED, ale w dalszym ciągu to będzie raczej OLED z wyż... yy, raczej LCD z wyższej półki. Tak. I mimo to jest tańsze od Steam Deck OLED, a jednocześnie jest konsolą na papierze przynajmniej. Po pierwsze, o, o to jedno oczko, jedno mm -hmm. miejsce, jedno dziesięćsetnych po przecinku jest mocniejszy, a dodatkowo, jak zadokujesz tą konsolę, no to wtedy jest dwukrotnie mocniejsza niż Steam Deck OLED. Tak. E, niż, no, niż Steam Deck generalnie, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No, więc, powiedzmy, że w tej więc... wersji takiej najtańszej, Steam Decka można mieć za 420 euro. I to jest jakby porównywalny. No tak, ale masz wyświetlacz, tej, który, masz. wiesz, no jest już, już po prostu. No nie ma tych 120 Hz, tak? Jest ewidentnie gorszym wyświetlaczem, tak? Mhm, to prawda. No to tutaj powiedzmy ustalmy, że, że choć wysoka jest cena i trochę szokująca, bo ja liczyłem na cenę, która się jednak za Nie, to znaczy, te, wiesz, 400 ja... euro. Nie, nie, ja uważam, że cena jest wysoka, oczywiście, tak? Tylko mhm. mówię, że w dalszym ciągu. Yy, wydaje jest atrakcyjna, że. Jest, do Steam yy, Tak, myślę, że w dalszym ciągu ona... Nie, znaczy nie, nie, nie, nie, nie, nie że jest atrakcyjna, ale mm -hmm. wydaje mi się, że Nintendo mm -hmm. dość dobrze wyceniło, biorąc obecną A, sytuację. Sposób. tak No rozumiem. Bo wydaje mi się, że utrzymali cenę, która jest niższa niż, yy, niż Steam Deck. Mają sprzęt, który yy, no... Nawet jeżeli powiemy, że nie daje dostępu do tego wszystkiego, do czego daje dostęp Steam Deck, no to, yy, no to jednak jest to Nintendo, więc masz dostęp do całej gamy oryginalnych, oficjalnych gier Nintendo. Po drugie, jest to sprzęt, który obsługuje kartridże w dalszym ciągu. Myślę, to jest bardzo ważne, czyli Nintendo pokazuje, mhm. możesz kolekcjonować dalej gry na kartridżach, możesz korzystać ze swoich kartridży z pierwszego Switcha, nie? Jakby ja, ja w żaden sposób teraz tego nie wartościuję, nie, nie, nie chcę mówić, no tak. czy to jest dobrze, czy nie oceniam tego z, przez ten, ale wrzucam takie suche fakty, wiesz, jak, jak, tak. jak taki y, rasowy. Ale tu jest, tu jest czy gwiazdka, siekielski. tu jest jakby, tu trzeba adnotację zrobić. Ja tutaj uzupełnię tę, tę, tę, tę kwestię tych, tych gier z pierwszego switcha na switchu 2. A ty mm, już no to... mogę już teraz y, w takim razie. Możesz teraz uzupełnić. Nie, bo, bo chciałem nie, też do, y, y, popatrzeć na cenę y, Rogalai. Y, jak, nie, jak no, Rogue to... Allai, wydaje mi się jest, e, nie no. wiem w tej chwili, ile kosztuje, wydaje mi się, że może być wyraźnie droższy. Więc znaczy, więc... wiesz, to ta wersja, ta czarna, ten Rogue Allai, e, X. X. X, to kosztuje w Xcomie na przykład 4000 złotych, więc to jest w ogóle cena z kosmosu, nie bo to jest więcej niż. Tak, ale. ale... No tak. tak, tak, tak, niezdecydowanie no Ale to a propos tych gier, no to okazuje się, że to nie jest po prostu taka, znowu powiem, prosta sprawa. Bo yy, generalnie kompatybilność wsteczna jest, ale okazuje się, że ona jest trochę jak z tym Steam Deck Verified. Czyli oni cały czas testują gry i okazuje się, że jakieś 75% gier na 100% chodzi. Jest kilka gier, które nie pójdzie, na przykład ze względu na to, że mają... Yy, nie wiem, korzystałem z akcesoriów, które, które nie, nie no są faktyczne. Tak, ale to jest, sprzędba. wiesz, to jest, to wydaje mi się, że na ten moment jest oczywiste, wiesz. Tak, no nie, ale chodzi o to, że jest po prostu jeszcze jakieś takie powiedzmy 20% tytułów, które niestety nie, nie no są. Tak, tylko mi się wydaje, że jednak zasadniczo ja bym założył, że jeżeli mam cartridge ze Switcha jedynki, i nie jest to ring fit nie jest to y, jakiś y, nie wiem, labo czy mm -hmm. cokolwiek, tak. no to na pewno to zadziała, po prostu zadziała to w takiej kompatybilności, że to się odpali na warunkach tak. takich jak na Switchu 1, czyli mm -hmm. z taką wydajnością jaką oferował Switch 1. No, no, e... Ringfit to jest ciekawy przypadek, bo to jest, bo z Ringfitem jest podobnie jak z niektórymi grami na PlayStation VR 1 odpalanych na PlayStation 5, że musisz korzystać z DualShocka 4, czyli musisz w, na przykład w Ringficie na Switchu 2 nadal korzystać ze starych joy -Con. No tak, ale powiedz mi Damian, yy, mhm. ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak. się okazało, że będziesz mógł sparować ze Switchem 2 yy, kontrolery, kontrolery ze Switcha pierwszego. Te, nie będziesz mógł ich wprawdzie wpiąć, ale będziesz mógł je wsparować. Tak. Wcale bym się nie zdziwił. Nie, ja myślę, że to chyba jest potwierdzone. To, to tutaj ja myślę, no jeżeli że to jest potwierdzone, to ten Ring Fit będzie działał. Tak, Bez tak problemu. To, to przewidziałeś. Tak, tak. tak, i no to jeszcze takich dodatkowych rzeczy. No to yy, pamiętasz, jak zastanawialiśmy się, co będzie robił ten przycisk C. I ten przycisk... Credit card. Tak, credit card. O, do... Prawdopodobnie tam ta docking <śmiech> stacja będzie miała wbudowany czytnik. Wiesz, będziesz mógł tapować, no nie? A w, polska wersja, płacić. polska edycja ma być płatność blikiem, wbudowana w telewizor mhm. I w, będzie ten, w, B. W tak. Właśnie będzie lokalizowany przycisk. Lokalizowany. ale co, co jest, co jest, ty, Widzisz, wszyscy mówią, że Nintendo jest z pewnymi rzeczami zapóźnione. Z niektórymi rzeczami wybiega w przeszłość strasznie. Jakby transsetuje, trend, setuje. Jak, jak ten gaming wygląda. Nie byłoby kontrolerów ruchowych, nie byłoby pewnie wielu rzeczy, gdyby nie, nie Wii. Ale, ale zobacz, że w tej chwili mm -hmm. kontrolery ruchowe to jest tak naprawdę tylko Nintendo, bo poza oczywiście VR-em, ale, no ale tak. generalnie, ale umówmy się, VR to jest w dalszym ciągu jednak nisza, yy, więc wydaje się mi się, rozpycha, że wiesz... Tak. Mm -hmm. No, ja, tak. No okej. Okay, no, no nie, znaczy no, wiesz co, ja, ja w ogóle obserwuję tak z, z, z boczku yy, to, co się dzieje, jeśli chodzi o te me meta -questy i, i no, tam, tam widać, że cały czas jest taki... Powolny, ale rozwój. Nie? Na przykład Vision Pro od Apple nikt nie słyszał. To już wieje sandałem. nie? Mhm. Być może druga wersja albo jakaś wersja prokonsumencka, tańsza yy, pozwoli im jakby wrócić do tematu, ale w tym momencie o Vision Pro można zapomnieć. Ale czkolwiek, ja bym wiesz, ja bym nie przesądzał, bo to, bo to może się skończyć tak jak z, yy, wiesz, z... Mhm. Hmm, wydaje mi się, że z Apple Watch było podobnie, że on też tak. na początku Dlatego słabo, ja nie przekreślam. A, mm -hmm. Tak, a w końcu zażarł, wiesz, z mm -hmm. którąś tam iteracją, nie pamiętam, która to była, więc, tak. e, więc wydaje mi się, że może być podobnie z tym, ale, ale zgadzam się, no wiesz, e, wydaje mi się, że te Vision Pro były chyba wycenione w Polsce na jakieś 10 tysięcy, mm -hmm. nie pamiętam, 12, nie wiem, jakieś horrendalne pieniądze, no to wiesz. 3,5 10... tysiąca dolarów, to pamiętam. Bo tak, tak no, to, no to mówię, no właśnie, jakieś około 12 nie ja wiem, w zależności od kursu, oczywiście dolara, nie? Yy, no to wiesz, no to so, słuchaj, no to ja, ja mam naprawdę dużo pomysłów, jak można spożytkować 13, 12, 13 tysięcy do, do no, złotych. Będziemy może rozmawiać, jakieś bingo zrobimy coś ten, Ta. damy ludziom zgadywać. Ale ten przycisk C to okazuje się być funkcją wywoływania game chata. I co mnie akurat urzekło, że to będzie taki snap. I już mi się przypomniało, jak, jak ten snap działał z, pierwszym, z pierwszą e, tą wersją systemu e, na Xboxie One, tego, tego który, który później został zamieniony, jakby pozbyto się tego ze względu na to, żeby dać jednak tej konsoli troszeczkę więcej mocy. Ale ten snap mi się zawsze podobał. I tu oczywiście ten snap jest ograniczony tylko do, do tej komunikacji i ewentualnego dzielenia się rozgrywką. Ale to już jest fajna rzecz. Tylko niestety ten game chat będzie płatny. Nie wiem, jakie są ceny. Ale, ale stary, ten game chat, widziałeś, jak to wygląda? Czyli teraz będziesz siedział w pokoju. W no to są jak domu. Teamsy. to są jak Teamsy. Mia... Dokładnie. I będziesz się łączył na nintendowych Teamsach. Będziesz miał widok na grę i powiedzmy dwie trzecie mhm. ekranu. Czy, czy powiedzmy połowę ekranu, bo tam jeszcze wejdą wtedy te czarne pasy, wiesz, jakby ten, ten niezagospodarowanego no no, tak, miejsca. Tak, tak. I, i resztą to na gęby twoich już. znajomych. Będą tam miejsce na reklamy dla jakichś nowych gier, wiadomości i tak dalej. Możliwe, tak. Wcale bym się nie zdziwił. Tak. Mhm. No tak, ale, ale już dochodzi kwestia tego, że no, żeby się w pełni cieszyć tym game channel, no to potrzebujesz dodatkowy gadżet, jakim jest ta kamera. I ta kamera wygląda jak jakiś taki mikrofon. Ale chyba, można, chyba to jest już potwierdzone, że można podłączyć dowolną kamerę. No tak, no ale tak, zdecydowanie... Że można podłączyć dowolną ta cena za tą kamerę nie jest jakaś wygórowana, bo 50 euro za, za, za kamerę do, do Switcha 2 to, to nie jest, bo może to się okazać, że to jest taka bida kamera, wiesz, 40, nie jest full HD. Wiesz, 50 euro to dwie stówy, nie? No to tak, to ale ja myślę, o tych, że są takie popularne te logiteka, takie kamerki. Wiesz, ja, ja już zapomniałem, jak się nazywają, ale one mają, yy, znaczy one są no, dosyć popularne chyba wśród streamerów, ale... Też się nie znam, bo profesjonalni steamerzy to mają jakieś pewnie lustrzanki podpinane pod, pod to wszystko, żeby wyglądać cudnie. No ale mm, mikrofon ma być budowany w samą e, konsolę, więc tu już nie ma e, problemu. Ten mikrofon ma mieć jakieś tam funkcje, które, które y, pozwalają nawet w takim harmidrze wyłapać twój głos i, i, i wyciąć, odciąć. No ale to już są te funkcje AI, można powiedzieć. Tak? Już to, to nie jest coś, czym co, by się... Mm, Tutaj można by specjalnie zachwycać. Chociaż na przykład y, warto podkreślić, że poprawiono, poprawiono system głośników na, na, na Switchu. I nie wiem, czy to nie jest y, jakaś taka technologia podobna, jak, zastosowana jak w Rogue nie Że tam w Rogalai ten, ten dźwięk wyjątkowo dobrze brzmi. Że tam czuć tą przestrzenność, mimo że to jest takie małe urządzenie. tak No popraw mnie, jeśli się mylę, bo ty jesteś wieloletnim użytkownikiem Rogue więc yy, No może tak jest. No. Mm -hmm. Może tak będzie, ale to wiesz, ale to stary, no to jest szczegół, nie? no bo jak podłączasz konsolę do, do telewizora, no to w zasadzie ci to nie interesuje, bo masz dźwięk z tego, co masz podłączone do telewizora. A jak grasz w trybie przenośnym, no to też to nie ma specjalnie aż takiego znaczenia. Zawsze, jak grasz sam, no to zawsze możesz podłączyć słuchawki, co jest też, wydaje mi się, mm -hmm. no tak, jakimś ale rozwiązaniem, tak, tak. Nie? Żeby, się, żeby się odciąć od otoczenia. Więc. Yy... Nie wiem. Ale ten, ten game chat, czy, czy to Trzeci było... raz by zmieniali te głośniki, bo, bo pierwszy raz, czy, czy tam drugi, bo pierwszy raz zmienili hmm. y, chyba w OLEDzie albo w tym V2, już nie pamiętam w hmm. którym, bo w OLEDzie na pewno zmieniali. No ale ten, ten game chat, to jest, to jest coś, co uważasz, że Nintendo się troszeczkę spóźniło, czy, y, czy nie? Że to może sprawić, że Ludzie wiesz, chętniej wiesz, będą ja właśnie wiem. grać wspólnie, że ten konapowy koop no, wróci j, j, j, taki online. Ja nie wiem, czy, to, czy Nintendo się spóźniło. Wie, znaczy spóźniło, wiesz, w takim znaczeniu. No na, na pewno, słuchaj, czat, jakby Nintendo wymyśliło czat y, na Switchu, który polegał na tym, że masz go w apce, którą masz na telefonie. A telefon służy do no tak, dzwonienia chyba, nie? To, więc to logiczne, takie... można powiedzieć, że logiczne, logiczne wyjście zastosowane. No tak, logiczne, ale wiesz, chodzi mi o to, to po co masz instalować? To jeżeli ja mogę do ciebie zadzwonić telefonem czy messengerem, to po co mi jest aplikacja na Switchu do, wiesz, do, do czatu, nie? I jeszcze dodatkowo płacić, wiesz, o co mi chodzi. Że ta, to jest tak, no nie, znaczy słuchaj, no okej, okay. wiesz, to też moim zdaniem... Ostatnio słyszałem taką e, wprawdzie polityczną, e, takie ciekawe spojrzenie, że ktoś powiedział, że jakiś tam kandydat e, nie rozmawia e, ze swoimi wyborcami, czy w ogóle z wyborcami, w związku z tym nie wie czego, e, nie wie czego ludzie chcą. Czeka, coś innego chyba chciałem powiedzieć, e, mhm. czego ludzie chcą. E, a z kolei o inaczej, że, że jakby jeden kandydat nie ma może dostatecznie dużego poparcia, w sensie w sondażach, to nie jest widoczne, ale w ogólnym postrzeganiu opinii publicznej zdecydowanie mu rośnie. Mhm. No to wiesz, jakby żeby stwierdzić, czy że jakiemuś kandydatowi rośnie, no to musisz chyba zrobić jakieś badania, żeby, żeby, żeby no to tak. sprawdzić, nie? A, a reszta to jest jakieś takie, więc ja mam wrażenie, że Nintendo, bo, bo ja bym się zastanawiał, czy Nintendo na przykład na Switchu 1 e, sprawdziło, czy graczom ten czat jest potrzebny, czy nie. I na przykład wyszło naprzeciw, że jednak gracze grający na Nintendo chcą mieć czat mhm. i chcą, żeby ten czat był łatwy, ogólnodostępny i chcą grać w gry. Czy to jest bardziej na zasadzie, że Nintendo sobie wymyśliło, że my teraz będziemy trendsetterami i my teraz pokażemy, że na, na Nintendo będzie po prostu jakiś tam gaming chat, który oczywiście cały świat już zna od wieków, ale, ale Nintendo teraz wymyśliło, że to będzie jeden z tych system sellerów, nie? Które, które sprawią, mhm. że wow, ci ale zobaczą, kurde, to ja mogę siedzieć na Teamsach i grać w gry w tym samym czasie? Tak, tak. Ale dla mnie to jest paradoks, że oni to zrobili, może, może to, to odkręcam, ale chyba to jest w jakimś abonamencie i to jest dla mnie niezrozumiałe, tak, bo tak. To, zdaje się, ma być w momencie, kiedy będziesz musiał być... za to płacić, tak naprawdę sprawi, że ludzie nie będą chcieli z tego, że tak jak mam płacić, to, to szkoda mi tych, tych nawet, nawet jeśli by to kosztowało, nie wiem, 2 euro miesięcznie. Ja nie wiem, ile kosztuje Nintendo Online. Ja wiem, że oni teraz powiększyli ofertę tych gier, które chyba się w tym abonamencie znajdują, o całym tam... Nie o całym, przepraszam, ale o bibliotek bibliotekę gier z GameCube'a. Nawet jest jakiś specjalny y, pod Switcha 2 fajny GameCube'owy Kontroler. Kontrolę. Ale no to jest... No nie wiem, no, ja, ja osobiście nie, nie, nie korzystam z tego. Nawet jak teraz y, kupiłem prawda, ten Chronicle Xenoblade X i tam dostajesz tak 7-dniowy trial na Nintendo Online, to nawet mi się nie chciało tego wiesz, wklepywać, zdrapywać, bo nie czuję takiej potrzeby, żeby... Znaczy wiesz, po pierwsze w tej grze jest ten tryb online, który akurat dla mnie No tak, ale istotny. pamiętaj, że, pamiętaj, że yy, w przypadku Switcha ten tryb online, jeżeli masz, jeżeli masz tą chmurę rodzinną, no to możesz sobie do tej chmury przesyłać pliki, savey i to wszystko przechodzi z jednej konsoli na drugą. Pewnie, jakbyś te konsole sparował sobie yy, jedna obok drugiej, no to pewnie też byś mógł mm -hmm. przesłać te, te, ale jest to bardziej, że tak powiem, złożone. Tak. Chociaż generalnie w ogóle te savey, nawet w chmurze stare przenoszenie, to tak naprawdę wydaje mi się, że chyba tylko Microsoft to w miarę sensownie ogarnął, bo, bo to jest jakoś tam zautomatyzowane i samo się robi. Nawet tak. na PlayStation y, nierzadko jest tak, że wiesz, że, y, że te savey muszę ręcznie po prostu, bo na przykład, nie wiem, ostatnio mam coś takiego, miałem jakiś czas temu, że y, odpalałem jakieś tam gry na, na, na, tej, na tej mojej PS5, które kiedyś już odpalałem, więc już miałem w nich jakiś progres, ale z jakiegoś powodu gra nie potrafiła y, z tej chmury ściągnąć ostatniego save'a i jakby załączała się tak, jakby to była pierwsza. i w najgorszym wypadku, i, i wtedy pojawiał się jakiś tam błąd, że nie może się zaktualizować chmura. I tak naprawdę w najgorszym wypadku mogłeś sobie po prostu ten swój stary save w chmurze, bo załóżmy zmieniłeś tak jak ja konsolę, nadpisać sobie nowym savem, który ci pokazuje, ja tak zrobiłem w God stare Rag stary, mhm. Ragnarok, że jakby nie mogłem kontynuować tak naprawdę od momentu, który, do którego doszedłem grając wcześniej na zwykłej ps 5 Yy, tylko nadpisałem sobie nowym save'em i tak naprawdę muszę teraz grać w tego Ragnaroka od zera, tak? Bo nie mam w chmurze save'a, a nie masz stary na przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, może ktoś mi pomoże i mnie wyprowadzi mm -hmm. z błędu, ale wydaje mi się, że nie ma stary w, na, na jakby w chmurze PlayStation możliwości przeglądania sobie jakichś tam stage'ów tych różnych saveów, yy, wiesz, tak jakbyśmy powiedzmy manualnie, nie wiem, jak masz te gry wieloplatformowe, tak? jak, jak na, na przykład w Baldur's Gate gdzie tak naprawdę do chmury zapisujesz sobie całą gamę saveów i potem możesz sobie dowolnie nimi żonglować nie? na różnych platformach, czy w cyberpunku podobnie. Yy, yy, więc wiesz, więc... Mhm. Ja rozumiem, więc, rozumiem. Więc szczerze powiedziawszy, no nie wiem, to znaczy, mnie ten czas kompletnie jest do niczego niepotrzebny na Switchu, mówiąc zupełnie szczerze. Yy, I wydaje mi się, że nie wiem, czy ktoś będzie z tego korzystał. Może jacyś najbardziej zatwardziali fani Nintendo, którzy, wiesz, robią sobie mm -hmm. jakieś e, lamparty i znaczy potrzebują. Jeśli, jeśli to wszystko będzie dziać w ramach tego jednego takiego Nintendo Lan Plus. Lamparty i siedzieć na czacie stare. Tak, jeśli to będzie wszystko w ramach takiego jednego abonamentu i Nintendo Plus, to, to powiedzmy, że jeszcze bym to zrozumiał, ale jeśli będzie tak, że masz osobno Nintendo online, osobno Game Chat Plus, osobno jeszcze nie wiem, jaką oni tam mogą usługę wymyślić, bo wiesz, nie, mogą wprowadzić game passy, znaczy nie Game passy tylko jakieś season pasy do gier. Co, co wcześniej, yy, nie wiem, czy Nintendo robiło, ale już gdzieś tam yy, no, małym druczkiem pasy? przeczytali. To... Znaczy, tak, że na przykład jakieś, że kupując jakąś wersję gry deluxe czy w jakimś tam wyższym tierze, masz zapewnione dostępy do e, rozszerzeń, które się później będą pojawiać. Szczerze? Nie no ale to nie ma czegoś takiego. W sensie to, to raczej te rozszerzenia, to się osobno sprzedaje season hmm. pasy. Do Pokémonów są normalnie season passy tak. sprzedawane jako Mhm. Czyli jako dodatkowe wiesz, tak, tak. E, takie powiedzmy mini DLC, nie? Mhm, mhm. Czyli dużo rzeczy takich technicznych, ja myślę, że nie musimy tam mówić, na przykład jak większość ekranu, ale wielkość ekranu, bo to chyba wszyscy widzą, że ten ekran będzie większy. Większy będzie też dysk czy wiesz, ja bym, wolał, ja bym wolał poznać, żebyś teraz znowu publicznie posypał głowę popiołem, bo jednak cię przyłapię na czymś. No, bo słucham. pamiętam, jak słuchałem naszego podcastu, Aha. jak gadaliśmy o tym Switchu 2, o tych momencie, jak się tam pojawiły te pierwsze, ten pierwszy zwiastun taki enigmatyczny, i można było sobie puścić wozę fantazji. No to ja cię wtedy zapytałem, czy, czy kupujesz na premierę, a ty powiedziesz, że ty potrzebujesz takiego system sellera, a ja mówię, no to może jak to będzie taki na przykład Metroid Prime 4, a ty powiedziesz, no tak, jak będzie w 120 klatkach i tak dalej i będzie w 120 klatkach. Ale on klatkach. nie będzie, będzie ale ta będzie w dniu premiery. W dniu premiery jedyną grą, która jest zapowiedziana, tak na 100 No okej, okay, ale to rozumiem, że w dniu premiery, w dniu premiery kupisz Metroid Prime 4. Znaczy poczekam, poczekam na Digital Foundry i na, na, na to, czy ten Metroid Prime Beyond, bo to jest tak, że one będą dwie wersje. To już, Ale to też nie, nie jest jakaś nowość, nie, to było wiadomo, że będzie ta wersja na, na Switcha 2 i ona będzie jakoś taką miała chyba... Znaczy nie wiem, czy ona w ogóle będzie miała jakiś, jakiś podtytuł, bo to na pewno nie będzie Definitive Edition albo jakaś enhanced Edition, tylko to będzie pewnie Switch 2 Edition. I ona ma mieć te wszystkie szmery, bajery. Ona prawdopodobnie będzie w 4K na, na wersji zadokowanej, ona będzie w 120 klatkach w wersji przenośnej i ona będzie no, pokazywała moc, ale ja nie wiem, czy moc w ogóle konsoli, tylko też moc jakby wyobraźni deweloperów, którzy tworzą na sprzęty Nintendo. Bo to, czego się ym, bardzo rzadko udaje innym deweloperom gier, to jest oddać tę magię Nintendo. Bo już widziałem dużo takich niesamowitych opinii, ja wiem, że u ty też pewnie masz jakąś na temat na przykład tego nowego Donkey Konga, nie? że jak ten pięknie wygląda, w ogóle to rozwalanie. Jaka no mi się spodoba. podoba akurat, mi się podoba ten dom. no i, Ale pytanie, czy to jest właśnie game, game changer dla ciebie właśnie, jeśli chodzi o, o Switch 2? Czy, no w pewien sposób jest, wiesz, bo nie Czy kupiłbyś bo nie było... tego Switcha Odda 2, jak, jak wyjdzie tak? Nie, ja nie się, kupię, jest... nie, ja nie kupię, znaczy ja podejrzewam, że Donkey Kong wyjdzie też na normalnego Switcha, tylko będzie miał 30 klatek, bo jakby mój podstawowy, <laughs> mój podstawowy zarzut tak naprawdę do tego, wiesz, ja mam wrażenie, że wszyscy się spodziewali, że Nintendo wyda lepszego Switcha, bo ten pierwszy mhm. Switch nie domaga, no i Nintendo wyda lepszego Switcha, tak. ale ja mam też takie wrażenie. Ale ja mam też takie wrażenie, że wiele osób spodziewało się tego, że jak Nintendo wygda tego mocniejszego Switcha 2, który będzie już taki pakerny, to nagle na tym Switchu 2 my zobaczymy ujemuje dzikie węże. A, my nic, tak, a my nic takiego nie zobaczymy. My zobaczymy tam po prostu porty... Zresztą o tym też mówiliśmy na naszym podcaście tak. dawno temu. My zobaczymy tam porty, yy, wiesz... Yy, tych wszystkich dużych gier i nawet żeśmy też mówili o tym, że Hogwarts, że Street Fighter, mm -hmm. że Cyberpunk. No, Więc Street zobaczymy Fighter przewidziałeś, jak słowo daje. I nawet nie, nie sądziłem, że on się pojawi na na tej, na tej prezentacji. Znaczy, ja nie sądzę, żebym go przewidział, bo ja wydaje mi się, że ty były jakieś spekulacje wcześniej. I, ale nie, były i, jakieś spekulacje, tak, tak, że on się pojawi. nie, Tam, tam rok wcześniej chyba y, jakieś tam wyciekły jakieś dashboardy czy coś. I na tych dashboardach niby y, konsoli domniemanych ze Switcha 2 były właśnie ikonki ze z Fighterem. Tylko wiesz, tylko ani ten hog, znaczy już nie pamiętam jak, jak ten, ale ten Hogwarts nie wygląda wcale fajnie. Jakby no. okej, okay, w przeciwieństwie do tego Hogwarta, który wyszedł na obecnego Switcha, który jest po prostu, wiesz, masz, e, gra z otwartym światem została zamieniona w grę z, co chwila z loading screenem, bo tam jak wchodzisz do pomieszczeń, to, to masz loading. E, świat został w ogóle poszatkowany na takie mniejsze huby, e, przechodząc z jednego do drugiego. to ten Nie mówiąc już o tym, że oczywiście te tekstury tam się, są naprawdę niskiej jakości i 30 klatek i to wszystko nie domaga i tak dalej, i tak dalej. No to teraz to będzie wyglądało odrobinę lepiej tak naprawdę z tego, co ja widziałem na tym trailerze, ale w dalszym ciągu yy, wiesz, tyłka to nie urywa. I w dalszym ciągu będziesz miał mocniejszego Switcha 2, który po prostu będzie odpalał ci gry, gry pokroju Zelda, pokroju Metroid, które być może na tym Switchu 2 będą ciutkę lepiej wyglądały. Będą może mniej kanciaste, będą miały lepszy anty no bo będą na, na, wiesz, w 4K, będą abskalowane dzięki DLSS-owi do 4K, ale to w dalszym ciągu będzie Nintendo, stary. To, to, to nie zobaczysz tam Far Crya, wiesz, tak dzisiejszego Far Crya. Nie wiem, co jest dzisiejszym Far Cryem, co by dzisiaj było. nie wiem, Alana Wake'a na przykład mm -hmm. z Ray Tracingiem, stary. No nie zobaczysz. Tylko, tylko zobaczysz po prostu dalej, czy, czy wiesz, Baldur's Gate. nie? Ja obstałem, że Baldur's Gate nie wyjdzie. No tak jak Baldur's Gate nie wyszedł, stary, na... Nie, czy wyszedł na Xboxa? Nie wyszedł chyba. Nie, wyszedł na, na, na Series S i Series X, tak? O to się A, na Series S -a też wyszedł. A, bo tak, ale wyszedł. to po jakimś tam opóźnieniu, bo tam... No, tak, bo tam mieli jakieś problemy, nie? Więc wiesz, więc wydaje mi się, że... No to może Baldur's Gate, nie wiem, może jakieś cuda tam bianki odpalą i, i rzeczywiście on też się ukaże na tego Switcha 2, no bo czemu by nie kapitalizować, nie? Ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wiesz, że to... Mhm. I teraz wiesz, jak ja na to patrzę, mm -hmm. ja zresztą o tym zawsze mówiłem, się zawsze ze mnie śmiałeś, ale ja, mi te 30 klatek na Switchu nie przeszkadza, bo wiesz, bo ja nie, bo ja mam 60 klatek w Mario vs Donkey Kong i ta gra wygląda naprawdę cudnie na, na, na dużym telewizorze w 1080p, więc Zelda moim zdaniem nadal wygląda super. Jakby ja nie mam takiego ciśnienia, że ja muszę tą Zeldę w 4K w 60 klatkach, bo to, co ja widzę w 30 dla mnie jest ok. Więc ja szczerze powiedziawszy, na razie na pewno Switcha 2 nie kupię na premierę. Mhm. I wydaje mi się, stary, że ja poczekam rok, dwa i zobaczę, jak się sytuacja rozwinie i już tak, wiesz, odchodząc od tej dyskusji nad tymi detalami, a bardziej skupiając się na y, naszych własnych y, odczuciach, to oczywiście ja jest o 99% y, szansy na to, że się kompletnie mylę, ja nie ogarniam, nie wiem, co się dzieje. Ale, ale delikatnie bym obstawiał, że jest szansa, że Switch 2 to będzie nowe Wii U. Że po prostu ludzie no. będą woleli kupować Switcha 1 i w ogóle, wiesz, Damian, wyobraź sobie, no kurczę, znaczy chyba, że nie wiem, chyba, że Nintendo rozbije faktycznie bank i nagle się okaże, że na premierę sprzedali 50 milionów Switcha 2, w co nie wierzę, tak. nie? nie? Ale nie. jeżeli twórcy nawet, jeżeli na premierę sprzedają nawet 5 milionów, no to wiesz, to twórcy gier na Switcha będą mieli, czy, czy nawet tych multiplatform będą mieli do wyboru 5 milionów na Switcha 2 lub 150 milionów na Switcha pierwszego. No to wiesz, to jest no-brainer, no, nie? No tak, ale Nintendo zapomina, że, że jednak jest duża część graczy, czy w ogóle nie, nie graczy, przepraszam, klientów, bo też powiedzmy zależy jak tych graczy, bo każdy może być graczem, ale chodzi mi o to, że ludzie właśnie kupują Switcha, na przykład dziecku i dla nich będzie to znacząca różnica między kupieniem na przykład wersji tej Switch Lite a wersji Switcha 2, no nie? I jeśli naprawdę no nie słuchaj, będzie... Switch Lite, to... stary, Switch Lite kosztuje... No połowę ceny. Połowę ceny. Nie wiem, no, ja widziałem, że już po 690 zł chodził. No, no. W Polsce. A możesz grać we wszystkie te gry. No oczywiście są ograniczenia, nie możesz podłączyć te, te, te, telewizora, ale moje dzieciaki grają na Switchu i nie wiem, czy kiedykolwiek... Yy, znaczy ja swojego Switcha, jak ja, jakąś grę graliśmy, to podłączałem do telewizora, wkładałem go do doku, ale nie, oni grają tylko w trybie przynośnym i to, że... Ten, mają możliwość grania w, na telewizorze, to naprawdę nie ma znaczenia, bo oni z tego nie korzystają. I ja obawiam się, że to będzie przez wielu widziane jako taki upgrade czysto sprzętowy, nieistotny. Będą entuzjaści, którzy się rzucą. Już tam prawdopodobnie wiele osób zapowiedziało, że, że będzie te preordery to już składało, nie wiem, stali w kolejkach przed sklepami, bo się okaże, że może, może tych konsol braknąć. Nie wiem. Nintendo jest przygotowane na, na takie rzeczy, ale no to może być po prostu niestety coś, co... Yy... Znaczy, gdyby oni to nazwali Switchem Pro, to by mieli jeszcze większy problem, bo wtedy nie dałoby się zmyć yy, tej, tej, tej, tej plamki, że, że to jest tylko troszeczkę, znaczy troszeczkę, no dużo lepszy Switch, ale dla takiego konsumenta. Ale tak wciąż widziałeś, Tak, oni widzą dwie gry, jeśli ich oko nie jest tak wprawione, żeby widzieć tę różnicę między 30 a 60 klatek, szczególnie na małym ekranie, no to jaka to jest różnica no, dla nich? No tak, tak. Na małym ekranie to moim zdaniem to kompletnie nie ma znaczenia. Tak, tak, tak. No, no, ale właśnie chciałem tylko powiedzieć, Ale że... wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze tak, chciałem tak, tak. na chwilę wrócić na moment hmm. jeszcze do tej ceny, nie? No bo wiesz, yy, umówmy się, yy, Sony wydając PlayStation... Pro, yy, piątkę Pro, no też yy, przesunęło tą granicę, wiesz, jak, jak pamiętasz, yy, że ten PlayStation 4 Pro zdaje się było tam, nie pamiętam, 100 dolarów droższe? Niewiele dro ja, ja nie wiem jak to wyglądało w erze 4 ale wydaje mi się, że ta różnica yy, PS4 Pro versus normalne PS4 nie była tak duża jak różnica PS5 Pro versus PS5. Yy, natomiast yy, jakby Sony przesunęło tą granicę, wiadomo, to jest PS5 Pro, no ale kosztuje 3-400 na premierę. I teraz e, jakby, wiesz, ten, ten górny pułap się przesunął. Wiadomym jest, że Nintendo jest na końcu tego łańcucha pokarmowego. Nintendo mówi 2199, mówię polskie ceny, nie? Mhm. Nie wiem, z, z, są pogłoski, że w przyszłym roku ma jednak wyjść ten nowy Xbox. E, no to wyjdzie, no, który tam różne są plotki, jak, jak on ma wyglądać, no ale załóżmy, że wyjdzie nowy Xbox w przyszłym roku, no to on na pewno nie będzie wyceniony poniżej Nintendo, więc on będzie bliżej PS5 Pro, niż, a może i nawet więcej stare, bo tak. też są plotki, że ten nowy Xbox ma być de facto wewnętrznie PC choć umówmy się Xbox w jakimś sensie, że PlayStation tak samo, no to są w pewien sposób PC ty, no tak. ta architektura jest w tej chwili jakby podobna, znaczy, tylko to jest jedna płytka drukowana ze wszystkim, nie? No tak, znaczy, wydaje mi się, że jedynym, znaczy pff, dla mnie to Xbox jakby jako marka nadal byśmy ma się dobrze ale jako konsola to oni całkowicie zagrz... znaczy nie wiem jak to powiedzieć. Za. za... Yy... Stracili cały ten... ten, ten yy... te... to wszystko co udało im się osiągnąć z Xboxem 360 powolutku, powolutku tracili z Xboxem one, żeby już tym Series S-em, x -em właściwie całkowicie naprawdę, on... tylko im brakuje Xboxa Series X. E, e, przepraszam. Sirius E. Znaczy, wiesz, żeby mi się wydaje, e, że im po prostu Mi się oplety. wydaje, że im po prostu brakuje, e, jakby to powiedzieć, e, e, no, no takich eksów, bo, bo, bo wiesz, bo jednak, jak spojrzysz sobie w dalszym ciągu stary na Nintendo, jak sobie spojrzysz na PlayStation, ja wiem, że to się jakoś tam zmienia. Pewnie Nintendo jest tutaj lepszym przykładem niż PlayStation, ale w dalszym ciągu na tę konsole. Masz. Yy, ale już, ale, gry ale ma świetne eksy, tylko co się stało, że oni przestali wydawać. W nie, nie, ale Xbox sporo. nie ma eksów, dlatego że jeżeli Microsoft dzisiaj by podjął decyzję, że wydaje kolejną część Gearsów, a pewnie gdzieś tam już jakieś prace nad nową częścią Gearsów są, to umówmy się, te Gearsy wyjdą yy, na, na premierę, na Xboxa, na Xboxa i na pc a podejrzewam, że trzy miesiące później wyjdą na, yy, na PlayStation. Właśnie. Chociaż równie dobrze mogą wyjść. Od razu na wszystko, nie? I, no do, i no bez, to tak, żadnego, tak będzie. Bez tak krępacji, nie? No, Xbox. Więc, więc tam nie ma X-ów, nie? Drogą Segi. Tylko, że, no, być może yy, ma, ma tę przewagę, że jednak jest częścią. Zobaczymy, słuchaj, ogromnego... zobaczymy, bo to też jest nie, nie wiesz, jak ludzie za, Wiesz, jeżeli faktycznie by się sprawdziły pogłoski, że Xbox wyda swoją konsolę w przyszłym roku i, te konsole będą, i ta konsola będzie potężniejsza niż, niż PS5 Pro. Yy, I tak dalej. No to wiesz, nie wiesz, jak. I zobaczymy, pytanie, jeszcze jak będzie wyceniona, nie, ale. Yy, ale ciężko Wiednie... mi jest uwierzyć, żeby kolejne. Wiesz, Damian, mhm. to jest moja. Yy, no tak. Wiesz, możemy, możemy na przykład sobie zanotować gdzieś i zobaczyć z ciekawości za parę lat. Yy, bo słuchajcie, jeżeli. którzy będą słuchać ten tak, podcast za lata, w 2027 i yy, już to przewidział. Wiesz, bo, nie, znaczy, nie, nie przewidziałem. To ja nie chcę nic przewidzieć. Ja chcę tylko tak. Zastanawiam się, nie, że tak sobie myślę na głos, że jeżeli dzisiaj PlayStation 5 Pro wychodzi za 3499, to ciężko jest mi uwierzyć, że jak wyjdzie nowa generacja konsol, to ona nie będzie kosztowała bliżej 4000 yy, niż bliżej dwóch. Wiesz, mhm. wydaje mi się, że, ta, że te, nie mówiąc już o tym, że wiesz, że ten gaming PC-owy też gdzieś tam podrożał. W związku z tym to wszystko idzie do góry, te ceny rosną, więc i ten rynek konsolowy też musi się gdzieś tam zupdatejtować. No, no wiesz, no... No tak, ale, Switch... ale pamiętasz, Juliuszu, ile kosztowała PlayStation 3 taka wersja e, premium. Ja nie pamiętam. czy znaczy, Premium to bardziej odnosiło się chyba do... Bo była Arcade and Premium chyba, czy Core. Były te Xboxa 360 wersje. Ale pamiętasz, była ta wersja taka e, zwykła, PlayStation 3, i była ta lepsza która miała większy dysk wardy, mm -hmm. miała te dodatkowe możliwości. Miała ona ten Emotion chyba... Engine zdaje się, nie? Czyli tak, to... tak, dokładnie. Miała sprzętowe Hardware'owe od... wsparcie dla, dla, dla, tak, dla PlayStation 2. 2. Tak, mm -hmm. i ona kosztowała chyba 600 euro wtedy. Oczywiście dolar był e, dużo słabszy, więc ta cena nie przekładała się powiedzmy na na, nie wiem, na 3000 tam złotych i tak dalej. Nadal to było powiedzmy mniej, ale no to była jednak bardzo duża cena. I teraz mamy no nie chcę powiedzieć 20 lat później, no nie ale no prawie, nie? Jesteśmy, no nie wiem, 18 lat chyba po od premiery PlayStation 3 i wracamy do tego poziomu tych cen. Tylko właśnie jeśli masz taką świadomość, nie, że za tą ceną idzie niesamowita moc konsoli, to wiesz za co płacisz. Bo to jest duża, wysoka cena, ale jak no, wystarczy spojrzeć na tych na tych PC ciarzy przecież oni chcieliby kupić nie wiem, jakiegoś nie wiem, Nvidia tego rtx tak? 50-70 za, za 700 euro, czy tam za 600 euro, prawda? No to nie jest możliwe. I patrz, i, i, i tutaj nagle się okazuje taka relatywizacja tego, że, ten, że ta cena nie jest wysoka w stosunku do możliwości tego sprzętu, tylko no, to gdzieś to musi się balansować. I nie tutaj no, wydaje mi się, że... W Polsce 50-70? Znak ręki kupisz. do kupienia. Tak? 2,800. No, to 2,800. No. Czyli Taki, nawet grosznik. Nawet o zwykłym niż... 5070, który ma 12 giga pamięci, nie? No ale stary, no, kupisz go. A czyli, ale to w takim razie nadal taniej niż PlayStation 4. Ale Pro, ty, tak. ty chyba, że ty mówisz na no, 5080, albo 5090, 5090, 50 chyba 5070 Ti. Ti? 50, 5070 Ti też jest chyba do kupienia, wydaje mi się. Mhm. Tylko kosztuje bliżej 5. No. Znaczy, ja nie wiem, ile kosztuje Pro. 3500. 3 ,5 złotych, tak? PlayStation 5 Pro 3,5. No tak. Czyli no nawet 490. 190, tam góry, tak. Pewnie już chyba tam widziałem, że niektóre sklepy miały jakieś tam promocje w okolice 3300, 3200, tak. może nawet tak. i mniej były. Nie, czy, nie śledzę tego zupełnie. I, I wiesz, zaczynamy się, znaczy w ogóle, jako, jako, jako, jako społeczeństwo, no nie przez to, że te, ta konkurencja na rynku konsol się tak zmienia i jest coraz mniejsza ta konkurencja, nie ma tego, co było kiedyś tym motorem napędowym sprzedaży konsol, że kupujesz konsolę dosyć tanio w porównaniu do możliwości, że te firmy dopłacają, nie? że Sony dopłaca do każdej konsoli, Xbox powiedzmy, że Microsoft dopłaca do każdej konsoli, ale zarabiają na grach. A teraz mamy taką sytuację, że mam wrażenie, że na konsolach też chcą zarobić. I nagle ten margines się przesunął. I dlatego tak to jest, jest odbierane. Ale żebyśmy tak dużo czasu nie poświęcali na tej, o, o tych cenach. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że game Chat będzie jednak darmowy do, do marca 2026 roku. No tak, roku. to ja o tym mówiłem. Tak, tak, tak. A ja właśnie tylko chciałem powiedzieć, że. Ale ja jeszcze ja tylko jedną rzecz chcę. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chcę dodać tutaj wiesz, patrzę sobie na ten długi gameplay z, który Nintendo pokazało. Już później, już po tej konferencji z tego Metroida. Mhm. I mam jedno pytanie w głowie. Jakby ja rozumiem, że jest rzesza y, wielkich fanów y, Nintendo, nie? No, Ja jestem jakimś tam neofitą, bo moja miłość do Nintendo zaczęła się nie w czasach Pegasusa, y, czy Snesa, czy Nesa, tylko, tylko w czasach Wii tak naprawdę. Tak. Y, I wiesz, i, i rzeczywiście wtedy Metroid y, Prime, y, Corruption mnie oczarował. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że jakby wiesz, to jak graficznie Metroid Prime Corruption odstawał yy, od swojej konkurencji ówczesnej, jasne, no, to, był duże, to, bu, to była duża różnica, no, ale miałeś sterowanie ruchowe, miałeś jakieś nowości, miałeś jakieś nowinki itd. i tak dalej. I miałeś gameplay, którego ja nie znałem. Ja się zastanawiam teraz, jak patrzę z tego, na tego, z tego gameplayu do Metroid no, no. Prime 4, czy. Dzisiejszy potencjalny odbiorca Switcha, czy on faktycznie tak bardzo kocha Nintendo, że, będzie, że że gra, która wygląda po prostu, no umówmy się, jakby no była odpalona wygląda. na lat, nie, no ładnie wygląda. No 10 lat temu PC-ty albo nie wiem konsole też jakby takie gry no odpalały, tak, nie. Tak, tak, tak, I wiesz, tak, i tak. wydaje mi się, na, to jest takie pytanie, wiesz. Też myślę, taki, to będzie też taki sprawdzian dla Nintendo. Nintendo się przekona. Na ile Aha. może próbować tą cytrynkę wyciskać? Nie? Tą cytrynkę są... tej tak. miłości tych swoich fanów? Na ile ich jeszcze możemy i jakie jeszcze no, możemy im badziewie zaoferować? Jest. Metroid Prime, ta czwarta część, to jest taka jedna z najbardziej oczekiwanych gier. Dlatego, no tak, że no od ja trzeciej części no, długo trzeba było sobie na, na, na siebie, na, to, na, na, na tę premierę kazali czekać. Ale, Ale jeszcze jedna kwestia. Ale no, no, no. Jeszcze jedna kwestia. Wyobraź sobie, on ten Metroid Prime ma się ukazać też na zwykłego Switcha. Tak. No Powiem Ci szczerze, no nie wiem, jak ja ja go pewnie kupię na tego zwykłego Switcha i a, no ja a skąd wiesz, też. a może będzie 60 klatek na zwykłym Switchu, stary? Przecież Metroid, był no, ostatni dokonale. remake, tak, no w wersji zadokowanej, ale ten ostatni Metroid przecież, który ten ten, ten, ten, ten, ten chyba pierwszy, tak, który tam yy, już pamiętam, jak się tam nazywa ale wiesz o który mi chodzi, ten, ten remake, który wyszedł, no na tak Switcha, niedawno tak. tak, ma 60 klatek wygląda moim zdaniem jak to oko wygląda tak samo jak ten nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, to, ta, to, to wygląda lepiej, ale wiesz co no okej, okay, nie, no dobra, z jednej jasne, rzeczy, bo no. to są gry w ogóle, ta gra to była z Gamecube, a. ona miała na Wii ona była remasterem na Wii, gdzie tu dano sterowanie. Dopiero ta chyba właśnie ten Metroid Prime Corruption, no nie, to była ta wersja, która wyszła tylko na Wii. I ona miała to sterowanie ruchowe. To później była taka trylogia Metroid Prime, która tak, jest Tak, nie, nie, nie, ale ja mówię klubiem. Corruption, nie? ja mówię o Corruption, tak, konkretnie. Tak. I Corruption y, ładnie wyglądało na Wii, nie? Tylko moim zdaniem dużą robotę i jakby tą część tej frajdy, moim zdaniem sprawiało, że grałeś tym kontrolem ruchowym, no że, tak. że miałeś to. Tak. Teraz, i to po prostu mnie rozbawiło, jak tylko mnie, wiesz, zacząłem Tylko wiesz, to... Wiesz, co no. Nintendo odkryło? Granie w shootery no. na myszce. Po prostu oni biorą ten, ten, te kontrolery i pokazują, jak można wspaniale grać w Prime nie, nie, na myszce. Nie, to jest, to tak, się nie, ja mam podobnie. To znaczy, dla, mnie, dla mnie te myszki, jakby ok wprowadzenie tych tych Joy conów jako myszki, jako pewnego dodatkowego feature'a, że w pewne gry mogę grać myszką, nie wiem, Cywilizację 7, super. Ale teraz próba sprzedania tego jako yy, nowa innowacja od Nintendo, stary, no to brzmi absurdalnie, stary. Ludzie myszką no tak, posługują no. się od początków, no nie, nie od początków, no ale od od I jeszcze wieków, ta myszka nie tak? od... jest w ogóle w żadnym stopniu ergonomiczna. W żadnym stopniu. To jest... To, to, to wiesz, no to już lepszy numer nie, chciał odwalić myszka... yy, Lenovo z tym Legion Go, gdzie tam miałeś yy, ten taki, że składałeś, tego pada pionowo. Joy Mouse, tego, joy, joy mouse Mony. stary. I pięścią po prostu jakoś sterowałeś, co jest w ogóle. Ja rozumiem, są takie ergonomiczne myszki, nie wiem czy, czy wiesz, które trzymasz yy, jakby mając dłoń wyprostowaną, ale nie leżącą, tylko tak yy, prostopadle, nie? Do, do, do krawędzi. I one powiedzmy no tak, tak pod takim kątem, tak, tak, Ale one są po prostu, no, to trzeba się. To, no nie wiem, tak jakbyś się miał uczyć pisać, jeśli ja jesteś praworęczny lewą ręką, bo to jest taka zmiana. to nie, znaczy, wiesz, to zależy, to zależy tak. wiesz, do czego tej myszki używasz, bo być może do takiej. Ja, hmm. Wydaje mi się, że. Znaczy nie, tak. ja takiej nie miałem, Nie miałem tak. wieki temu. Tak. Yy, ale nie, ale w się... no, to dobra. tylko tak, żeby nie było, bo zaraz wiesz, po, posypią się gromy, że, że jesteś takim hejterem tego tego. Nie, metry, ja, ja słuchaj, ja nie, to tak ja nie jestem hejterem, nie. Ale jest bardzo ładna prezentacja właśnie na kanale Nintendo America Ona się pojawiła. No tak, no ja mówię o tym długim, o tym długim, ale A. ja patrzę na to, ja patrzę A, na ten materiał, ten taki 17 minutowy. Tak, 17, 17, 17 minutowy materiał. Ja go obejrzałem i jakby ale no nie Gdzieś wiem, jak nie graficzny Kurde, znaczy mnie graficznie taka... to nie przekonuje, stary. To znaczy dla mnie to wygląda tak samo jak każdy poprzedni Metroid. Wiesz, i ja, ja tu nie widzę jakiegoś ta, wiesz, jak sobie spojrzysz się na sobie na w Google, Juliuszu, jak teraz tak patrzysz, wejdź sobie yy, graj Conduit na Wii. I ona mi trochę przebina to grę Conduit. Ale oczywiście dużo ładnie wygląda. Znaczy, ja bym powiedział tak, że oczywiście my też patrzymy w dół. Tak jak, jak się myśli o starych grach i one w naszej pamięci ładniej wyglądają, to jak my patrzymy na tą grę, no to mamy pewne oczekiwania, że to powinno lepiej wyglądać, ale jak ja widzę ten, ten zwiastun yy, czy tę prezentację, nie, no to ona wygląda dużo lepiej niż to, co by można było wycisnąć z, ze Switcha pierwszego i to, co było na przykład w tym remasterze yy, Metroid Prime. Yy, Niemniej, no to mamy gry, które, które pokazują, jak, jak teraz... Znaczy mamy gry, które... No niech to będzie Assassin's Creed Shadows. Nie wiem, czy kojarzysz, czy grałeś w taką grę. No, no. i tam graficznie, jak sobie porównasz to, co masz tutaj do, do tego, co masz w Shadow, no to to jest przepaść, nie? To nie jest jedna generacja, nie są dwie, to są dziesięć generacji, nie? Więc to jest, ten, to jest ta różnica, nie? Ale, ale zawsze w grach Nintendo ten, ta grafika miała bardziej taki wydźwięk... Znaczy liczyła się stylistyka. Nie, nie, no to ja to, ja to wszystko rozumiem, tylko no. chodzi, wiesz, ja zadaję takie otwarte pytanie. Jak długo stylistyka z czasów Gamecuba y, może być tym magnesem, który będzie przyciągał, wiesz, y, kolejne nowe rzesze, y, pokolenia, chyba, że to są ci sami fani, nie? Którzy, którzy mhm. grali w czasach, wiesz, i na ile ten Metroid, by... ja się w pełni z tobą zgadzam, to znaczy, żebym też mnie nikt nie zrozumiał źle. Y, jakby... Y, y, najważniejszy zawsze dla mnie tak samo jest gameplay i jakby ta grafika dla mnie jest drugorzędna, jakby wiesz mhm. znowu nawiązując do tego twojego assassina no super, pięknie gra wygląda, ale co z tego skoro dla mnie gameplay jest taki średni, nie? i, i średnio atrakcyjny, więc y, jeżeli tutaj gameplay będzie fajny jeżeli to będzie wszystko, wiesz, super pokazane i tak dalej, no to wiesz to, to czemu nie, tylko ja się zastanawiam na ile to będzie, bo, bo wiesz my jesteśmy jednak yy, tymi graczami, którzy w tym siedzą. Nie? Jakby my kojarzymy markę, kojarzymy to wszystko. Wiesz, jest pytanie na ile ten Metroid sprzeda 10 milionów kopii, a na ile sprzeda 50 milionów kopii, nie? bo ja myślę, że wiesz, że to jest kluczowe pytanie. Nie? Tak, tak. tak. Na, na, na pewno znamy mm. najlepiej sprzedającą się grę na Switcha 2, to będzie Mario Kart <śmiech> Wii. Tak, World. tak, tak. Mario to Kart będzie... World, sorry, nie Wii. <śmiech> I to będzie pierwsza gra, która zarobi 100 miliardów dolarów. Ale jeszcze... No. A chociaż, chociaż, szczerze mówiąc, to co ja gadam? Co to jest 100 miliardów dolarów? To jest nic. Pewnie GTA 5 zarobiło już bilion. Ale to już, ale to napijmy się. Szkoda gadać. Jeszcze jedna mm -hmm. rzecz a propos gamechata. Game Nie wiem, bo zastanawiam się, bo tam jest ta funkcja streamowania rozgrywki. Nie wiem, na jakiej zasadzie fajnie byłoby patrzeć, jak cztery osoby gra, każdy gra w inną grę i to jest wszystko w pięciu klatkach na sekundę. No ale taka opcja wydaje się ciekawa, tylko pytanie, czy będzie jakaś integracja właśnie, nie wiem, z YouTube'em, że można od razu streamować na YouTuba, czy na Twitcha, czyli coś, co już było na PlayStation 4 i na Xbox one, ale okej, okay, no to, to, to odchodzimy. I teraz istotna rzecz, bo rozmawiamy już dużo o grach, powiedzieliśmy o tym, e, jakie gry mogą się pojawi pojawić, tak, wspomnieliśmy o Mario Kart World, to będzie gra w, w dniu premiery konsoli, czyli 5 czerwca, będzie Donkey Kong Bananza, 17 lipca. W tym roku ma się pojawić też Kirby Air Riders, właśnie wspomniane wcześniej: Metroid Prime 4. No, gra dla ciebie na pewno ważna: Pokémon Legends Z ZA, Hyrule Warriors, Age of Prism Prism Imprisonment. imprisonment Nie wiem nawet czytać. Mm -hmm. Super Mario Jumpery i tak dalej. No i ma być wersja, specjalna edycja. Właśnie Zelda, Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, ale no to będą wersje, które mają mieć tylko podwyższoną rozdzielczość, płynniejszą animację i no, korzystać no z tego. Niekoniecznie, że... bo tam jeszcze zdaje się w tej aplikacji na telefon ma się pojawić jakaś e, wiesz. Ekstra funkcja, tak? Tak, jakaś, jakiś taki mapa, tak. czy jakiś poradnik, mhm. coś takiego, więc tam jakieś tam powiedzmy, no ktoś tam tak. próbował to naciągnąć, że e, tak słyszałem takie różne komentarze w internecie, że to nie będzie tylko kwestia podwyższenia rozdziałki, ale też no, czegoś niby ekstra. Nie, że na przykład nie wiem, w Mario Jamboree dostaniesz wsparcie, dla tej w tej, bo będziesz mógł wziąć sobie Super Mario Party Jamboree ze Switcha, zapłacić za tą ulepszoną wersję do, do Switcha 2, ale w ramach tego ulepszenia to nie będzie tylko ulepszenie powiedzmy graficzne 4K i tak dalej, tylko dostaniesz wsparcie dla tej kamery, dostaniesz nowe minigry obsługujące myszkę. Mm. I wiesz, i, i, i oczywiście wsparcie, jakby poprawy graficzną, więc to jest powiedzmy, tam jest coś ekstra, nie? To, to, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia graficzna, no, ale ja tego znowu, ja tego w żaden Aha. sposób nie bronię. Z drugiej strony, jeżeli y, masz, y, opłacasz ten abonament Nintendo online, no to do Mario Jamboree, do Zeldy dostaniesz upgrade gratis, znaczy w cenie tych tego abonamentu, nie będziesz musiał ich osobno kupować, nie? co jest Więc... ciekawe, bo, bo, bo już zapewne. też jest tam lista, że... duża lista gier, do których dostaniesz wsparcie w ramach, w ramach Nintendo, Nintendo Online, tak? Tak, i to będzie, bo i będą gry, które dostaną upgrade do wersji Switch 2 i on będzie darmowy, ale będzie też, ja nie wiem, czy stety, czy niestety i to też różne, różne informacje na temat są, że będą też płatne upgrade'y i to będzie osłowało w okolicy, nie wiem, tam 50 złotych. No, no, jeżeli, no jeżeli nie będziesz miał Nintendo Online, no to za upgrade zeldy będziesz właśnie musiał zapłacić, tak jak mówisz, te, te powiedzmy około 10 dolarów, nie, czy tam tak. euro. Tak. No i z jednej strony to jest uczciwe, z drugiej strony y, y, pytanie jest, czy na przykład mogę bez tego upgrade'u zagrać w wersję ze Switcha pierwszego, czy... Możesz, możesz. Aha. czy nie będzie nie, jakby zmuszone. Czy... Tylko, tylko wtedy nie będziesz miał upgrade'u. Wtedy będziesz, tak. od, odpalisz tą Zeldę w 30 klatkach, tak? Tak, tak jak ona wygląda vanille. i w takiej rozdzielczości, jak ona wygląda na, tak. y, wiesz, na, na, na Switchu pierwszym, nie? nie wiem, czy, czy powinniśmy o tym słoniu, jak to się mówi w pomieszczeniu, już mówić teraz, czy, czy za chwilkę? Jeszcze wymienię, wymienię te nie, gry Nie, to możemy Third na Party. zostawić. Dobra, tak. no to gry Jakie się pojawią, czyli największy hit Cyberpunk 2077, Ultimate Edition. Premiera 5 czerwca. Ja sam go kupiłem trzy razy. No więc będziesz mógł sobie kupić, w ogóle też, nie musisz w ogóle Switcha 2 kupować, ale wiesz, wesprzesz polski przemysł, polską branżę gier i kupisz jeszcze wesprzest mm -hmm. <laughs> Cyberpunk Ultimate Edition, żeby sobie postawić na, na półce. Yy, mm -hmm. Będzie e, Split Fiction, w dniu premiery. Będzie Street Fighter 6 w dniu premiery. Będzie Hogwarts Legacy w dniu premiery. Będzie Hitman Worlds of Assassination Signature Edition w dniu premiery. I będzie też remaster Bravely Default Flying Ferry, też w dniu premiery. Aha, jeszcze Yakuza Zero, Director's Cut, też w dniu premiery. Reszta gier, takich jak na przykład, nie wiem, Projekt 007, czyli gra o Bondzie. Tutaj to jest tylko teaserek. Nawet nie ma ale, datę, ale, ale, ale pamiętaj, że te wszystkie gry, które wymieniłeś, one się również ukazały i myślę, że większość graczy już je ma, no tak. a przynajmniej ma opcję zagrania w nie na, nie wiem, czy PlayStation, czy Xboxie, czy PCcie w 100 razy lepszych ustawieniach graficznych niż na Switchu. No właśnie. I tu się pojawia jedna gra, która została jakby um, dostała jakby w, no, specjalny taki zwiastun na sam koniec to jest właśnie The Dusk Bloods, czyli no tak, nowa ekskluzywna gra od From Software. Nie, to nie jest ekskluzywna gra. A ja czytałem, że to się pojawi tylko ekskluzywnie na Switchu 2 w 2026 roku. A ja czytałem, że to się ukaże wszędzie. Okej, okay, to jeden rabin mówi tak, inny tak. No to, no. to, to, to, to ciekawe, to ciekawe. No. Znaczy mi się wydaje, że... Znaczy ja, ja obstawiam, że, że to ma być ekskluzyw, bo to jest taki tytuł, który, który jakoś specjalnie nie wygląda jakoś olśniewająco, ale zgłodnieli wszyscy fani Bloodborne, no trochę czekali na, na, na jakby Bladborn 2 i to jest taka namiaska, bo jest jakaś taka atmosfera tego wszystkiego tam, tej, tego... No, tylko właśnie nie wiem, czy to ma być gra Y, y, podobno to ma być nie gra single player, to ma być jakaś teraz tutaj w oficjalnym opisie może sobie, czekaj, wyjdę sobie na, na Eurogamer'a, oni tam mają napisane, że to jest gra wieloosobowa przygoda PvPVe czyli player versus player versus env environment, czyli wszystko ze wszystkim, w której maksymalnie ósemka graczy będzie walczyć między sobą wraz z przeciwnikami Czyli szczerze mówiąc, nie wiem, czy to mnie interesuje tak bardzo. Bo ja bym wolał właśnie, nie wiem, no kolejną, właśnie kolejnego bladborna kolejne Dark Souls, kolejnego Elden Ringa, czyli coś dla pojedynczego gracza, ale w... od właśnie od From Software. Czyli taką grę, jako, jak oni to robią, bo jest wielu naśladowców. I jednym to lepiej pochodzi, innym trochę gorzej, ale From Software wyrobiło sobie markę. Ale czy to ten nowy Elden Ring, o którym yy... No dobra, Ma masz rację, nie wiem, to już. Faktycznie ten. Nie, nie, to już jest. Ja Multiplayerowy, tak jakiś, nie? Nie, nie, ale ja, się przy, ja tu zwracam Ci humor. To będzie zdecydowanie ekskluzyw. A przynajmniej. Podziękowania przyjmuję. Tak, a przynajmniej przez jakiś czas, jeśli, jeśli mhm. nie. No, pff, wiesz. Jeśli nie na stałe. Tak, ale no. Znaczy, wydaje mi się, że, że będzie z gier nieekskluzywnych od From Software no to ma, pojawi się Tarnished Edition właśnie Elderinga i czyli to będzie ta podstawowa wersja gry być może z, z, z dodatkami z jakimiś bajerami, szmerami Nie, no myślę, że na pewno z dodatkami, wiesz, prędzej ale czy jakoś później tak, to wszystko wydadzą no, ale to jest gra, która ona, ona, wiesz, Eldering wyszedł i na Playstation 4 i na Xboxa, one, więc to jest taki łatwy port dla nich wiesz, no no tak, zwłaszcza, że zwłaszcza, yy, wiesz, mają już yy, gdzieś tam yy, znaczy w sumie oni nie robili porta żadnego na Steam Decka, ale, ale powiedzmy gdzieś tam Steam Deck Certified, gdzieś tam ten napis jest, nie? Więc tak. e, no. się tam pojawiał, więc wydaje mi się, że w taki czy inny sposób. E, I no to, tak samo cy tak, to samo jest z Cyberpunkiem. To samo jest z Cyberpunkiem, nawet w Cyberpunku masz nawet specjalne ustawienia Steam Deck, tak? Które e, wprawdzie tam chyba lokowały tą grę w 30 klatkach, z tego co pamiętam, ale, ale w dalszym ciągu jakby. E, można odnieść wrażenie, że według twórców te 30 latek z tymi całkiem wysokimi ustawieniami graficznymi, to jest powiedzmy. Dokładnie. Mm -hmm. Jakby oni to sprawdzili, to swój znak jakości dają. Więc biorąc pod uwagę, że Switch 2 będzie potężniejszą konsolą, zwłaszcza w Doku, tak, niż, niż Steam, Deck, no to, no to wydaje się, że. Tylko wiesz, tylko ja podejrzewam, że potężniejszą to znaczy, że po prostu ta cała dodatkowa moc w przypadku cyberpunka to pójdzie Wabskalik. Może być tak, ale wiesz, co jest. Też I może zabawne, 40 klatek. No. Że no, będzie też problem z baterią. Już widziałem pewne porównania, że Steam Deck OLED, ale też ekran da, robi różnicę, nie? OLEDowy, chyba mniej y, prądu czepie niż takie LCD. Mhm. No to OLED, tam mówiono, że, tam, że to jest między 4 a 9 godzin, tak? Takie, takie są założenia. Nie? Wiadomo, że są gry, które pewnie wycisną jak cytrynkę, te. Tego, tego, tą baterię, ale Switch 2 mówi się o tym, że to będzie od dwóch godzin do sześciu. I tu już jest różnica. To już jest kolosalna różnica. No ale wiesz, to są jakieś tam... To, słuchaj, no pożyjemy, zobaczymy, bo mi się szczerze powiedziawszy nie bardzo chce w to wierzyć. To no ja trochę się wydaje, dzisiaj że, bo to dzisiaj... Wiesz, to jest tak jak y, rozmawialiśmy o tym Switchu, i ty wtedy też mówiłeś o tej baterii, o tych różnych suwakach i tak dalej. No tak? nie, no Switch tym się różni od Steam Decka czy tych przenośnych PC-tów, że te wszystkie suwaki są ogarnięte przez twórców. I jakby twórcy gry dadzą ci konkretnie zoptymalizowaną grę pod tryb handheldowy i ona w tym trybie handheldowym będzie wyglądała tak, a nie inaczej, żeby jak najefektywniej zżerać baterię, a przy tym w miarę sensownie wyglądać. Pewnie i zakładam, że tak będzie, no, że taki cyberpunk no, będzie dużo szybciej no tak. zżerał tą baterię, z uwagi nawet w tym trybie handheldowym, nawet w tym, w tym trybie 30 klatek, nawet w 720p, mm -hmm. biorąc pod uwagę, no, że to jest jakby pełnoprawda, ale to już teraz na Switchu się dzieje, no bo wiesz, jak grasz w Zeldę, no to nie zagrasz w Zeldę maksymalnego czasu, tylko też zagrasz, nie wiem tam, 4 godziny, 5 godzin, nie wiem ile. Jakby, no tak, jakbyś chciał ale, rzeczy ale, tak? No, ale jedną jak, odpalisz, powiem, ale jak odpalisz wiesz, jakieś tam mniejsze gierki, no to... Czy jakieś mm -hmm. dwuwymiarowe y, platformówki, no to wiadomo, że to będzie inaczej wyglądać. No. Znaczy ja słuchałem dzisiaj y, troszeczkę, bo nie chciałem się sugerować, bo, bo żeby ktoś powiedział, mm -hmm. że, że ten, że powtarzałem po Digital Foundry, albo, y, ale była kwestia właśnie baterii. I zasilacz ma być 60 W, więc y, jeśli tam obliczyli, że Solidne. powiedzmy utrzymanie doka do i będzie tyle i tyle potrzebowa energii, to tyle i tyle zostanie na gry, ale podobno i tu już no, możesz się posilić swoją znajomością zużycia mocy, zużycia energii, na przykład w Rogalike, że podobno w trybie przenośnym Switch ma, ma pobierać 10 wat. Mhm. Więc to się wydaje bardzo mało, bo ja wiem, że jak ja odpalam cyberpunka to nie jest kwestia na zasilacza, a jaka, to jest kwestia pojemności baterii. Jaka jest pojemność baterii? Bo ty no powiedziałeś nie, tak, o zasilaczu 60W, Przepraszam, ale... ale... nie nie że że, przerwam, że chodzi mi o to, że wiesz jak to jest, jak masz na przykład pobór mocy w trybie przynośnym. Jak ja odpalam cyberpunka, czy jakąś taką grę, która wymaga spora energii, no to mi tam się, wiesz, te 25W w tym trybie przynośnym rozkręca na maksa, nie? Że, że, że to wyje a tutaj ma być ograniczenie do 10 watów. I to jest, to jest interesujące, bo 10 watów mi się wydaje, że to jest za mało, żeby tak wymagające gry yy, wiesz... Y no ale właśnie, wiesz, to ty nie wiesz, czy to jest za mało na papierze, może to jest za mało, ale stary... To jest pytanie do twórców, bo to jest też wydaje mi się pytanie, jaki tam jest faktycznie procesor w tym Switchu 2, mm -hmm. jaki tam jest procesor graficzny od NVIDIA, jak te procesory sobie radzą yy, wiesz, w niskim zużyciu. Wiesz, yy, yy, procesor w Steam Decku yy, właśnie optymalnie i najwięcej może pobierać 15 w Natomiast, natomiast z reguły działa na jakby mając mniejszy pobór mocy. Nie? Z kolei jak porównasz sobie do takiego ROG Ally, no to tam procesor jest dużo bardziej prądożerny, bo on tak naprawdę na 15 watach powiedzmy jest zbliżony do Steam Decka jeśli chodzi o wydajność też w zależności od gry no ale zawsze możesz go podkręcić na 30 watów czy 25 no tak. czy sobie customowo gdzieś znaleźć jakiś taki sweet spot i wtedy wiesz, oczywiście on zeżre tą baterię w gnieniu oka, jeżeli nie podłączysz kabelka, no ale wydajność będzie, nie wiem, 10-15% FPS-ów czy znowu też zależy od gry tak naprawdę, będzie, będzie lepsza, no pamiętaj mhm. że jednak na takim Steam Decku masz Linuxa który, który zasadniczo, nie wiem, czy obciąża w jakimkolwiek stopniu stare zasoby Nie, no to jest systemowe. też plus z Tideka, że on jest dobrze zoptymalizowany, ten system pod, pod Znaczy z zoptymalizowany, ale to jest tak. Linux, stary, no, Linux z założenia, jakby to tam wszystko, no tam, jak, no. wydaje mi się, że tam, no, wiesz, jakbyś no, chciał, że... Natomiast na, na zmierzam tak do tego, tak, że na, na rogu masz po prostu normalnego, win, pełnoprawnego Windows, a tak. to jest taki sam Windows, którego sobie w wersji home odpalisz na nie wiem, PC stacjonarnym na nie wiem, na laptopie i tak dalej, to, to nie jest żadna tak. specjalna wersja, nie? Mm -hmm. No to y, kwestia powiedzmy, taką, taką kwestię sprzętową mamy rozwiązane teraz kwestia jeszcze takie związane z grami mm -hmm. ma się pojawić i to jestem tutaj ciekawy jak to będzie działać i jakie gry będą mieli tę, op tę opcję tak zwany game share, czyli jeśli będziesz miał jesteś właścicielem jakiejś gry i ona ma jakiś lokalny sieciowy multiplayer i wszyscy jesteście w jakim, nie wiem w obrębie tego chyba jednej sieci, jednego pomieszczenia, to możesz się współdzielić kopią tej gry. To jest ciekawe. Jak jest ale, możesz też, game, ale możesz to... też, możesz też, mm możesz -hmm. też pożyczyć tą grę na 14 dni innemu graczowi. No to już jest I bardziej, wystarczy, żeby ta że konsola się każdą grę, tak. I, i, I to dotyczy każdej gry i wystarczy, żeby te konsole się, że tak powiem, pocałowały w tym lokalnej sieci raz, yy, przekażesz tą grę i na 14 dni twój znajomek może w nią grać. No to trochę mi przypomina, ja zapomniałem, jak się to nazywało, yy, ale ludzie zabierali swoje 3DS-y, Nintendo DS, już nie pamiętam, i, i się chodziło, po no ryzy, ale to jest żeby zbierali tych, tych ludzi. No to jest, to jest opcja, to jest fajna opcja aczkolwiek w porównaniu do tego, co masz na, na, na dużych konsolach, na PC-tach, te biblioteki rodzinne, no to wiesz, to to jest, ale to nie jest żadna nowość. Nie, nie, nie, ale to poczekaj, to są dwie różne sprawy, bo biblioteka rodzinna zakłada, yy, że ty podpinasz pod swoje konto jakieś tam inne osoby i wiesz, no tak. yy, a tutaj mówimy o czymś zupełnie innym, stary, tu mówimy o tym, że ja do ciebie przyjdę ze swoim switchem połączy się do tej samej sieci albo inaczej, połączy się lokalnie do sieci z twoją konsolą nasze konsole się jakoś tam sparują i wtedy ty możesz mi pożyczyć, albo ja mogę tobie pożyczyć swoją grę, ale ja nie ma mowy o żadnym pożyczeniu. No ale jak ty mi ją pożyczysz, to pytanie, czy ty nadal będziesz w mógł w nią grać, czy nie? Będziesz nie, wiem tego, nie? Nie, nie, nie, tak. Ale mogę w chyba razie. w każdej chwili, mogę. No, odebrać. Jak, jak tak. mnie wkurzysz, na przykład, to mogę powiedzieć, to no ale On daje i odbiera, pożyczenia? ten się poniewiera, więc to znasz, to proszę No słowa. tak, no. To, to no, zazwyczaj ale... ty. No tak, ale jak masz bibliotekę rodzinną, co w ogóle na Steamie poprawiono, nie, chyba w tamtym roku. Całkowicie przemodelowano, jak na działa i działa teraz dużo sprawnie. Nie ma nie No kombinowania. Tak, ale wiesz, kombinowania. ale biblioteka rodzinna nie jest do dzielenia się ze znajomymi, których przypadkowo spotkałeś na siłowni, tylko to jest do dzielenia się z członkami to twojej z rodziny, z kolegami podcasterami, tak. Tak, tak. tak czy, czy z przypadkowymi podcasterami, których spotykasz wiesz, na, na forach. Tylko to jest jakby, wiesz, to jest dzielenie się... No musisz jednak te osoby jakoś do tej swojej tam z tymi kontami mm -hmm. szacher macher, coś tam zrobić, nie? No tak. więc, Czyli więc rozumiem, tutaj... że... że... Ale, ale wiesz, żeby nie było... Jakby, nie żeby nie było, jakby biblioteka rodzinna, jeżeli poruszamy się w obrębie swojej rodziny, super, jakby zasadniczo super. Wiesz, w tym sensie, że no nie wiem, ja nie wiem mam, załóżmy Game Passa i mogę mieć podpiętą, pod swoją biblioteką rodziną, nie wiem, żonę, córkę yy, i, mogę, i, i oni też mogą się logować i korzystać z tych gier, za które de facto ja płacę, tak? Czy sobie skorzystać z no tej da, pełnej biblioteki, nie? jeszcze szczerze mówiąc, ja uważam, że najlepiej to działa właśnie na dużych konsolach. I tu trzeba dać Microsoftowi, że yy, masz, masz jedną główną konsolę i masz, no też to, że możesz grać w jakąś grę, nawet nie na swojej konsoli, jesteś zalogowany jako, jako ty, nie na swoje konto live. I nierzadko są takie sytuacje, że na przykład w rodzinie wymieniamy się, że tak naprawdę moja główna konsola jest gdzieś indziej, a kogoś innego konsola jest u mnie i wtedy możemy nawet w te same gry, w, te, w tę grę, którą ktoś posiada i, i tak dalej, i jest na mojej konsoli, możemy grać w jednocześnie. Właśnie wiesz, o co mi chodzi? że nie ma tego ograniczenia, że gra jest wypożyczona, więc nie możesz teraz z nią grać, bo ktoś gra. Więc, Znaczy ja rozumiem, że, że Nintendo nie, nie, no próbuje tak, tutaj no, transportować no to... pewien nowy zwyczaj odejścia od fizycznych kopii w kierunku tych e, niefizycznych, tak, tak nie cyfrowych. Nie bój się I... kopii cyfrowej, bo i tak możesz ją pożyczać tak, jakbyś pożyczył kartridż. Nie? Dokładnie. I dodatkowo... Nie musisz się też obawiać, że wiesz, bo ja na przykład nie lubię pożyczać książek, komiksów, no filmów. No tak, zniszczy. Bo ktoś zniszczy. Ktoś, wiesz, palcami odbije kciuki na płycie, y, tłustymi rękami obraca kartki w książce. No wiesz, niektórzy mm -hmm. ludzie nie szanują rzeczy. Ja nie mówię, że, no tak. że tak jest wszystko, ale ja mam taką takie przeświadczenie, że y, jak korzyczę komuś, to też muszę później za kimś gonić. No tak było kiedyś, nie? Teraz ludzie się zmienili, ale takie było kiedyś, że musiałem później goić ale może już oddałbyś mi tą moją książkę, czy tą moją grę i tak dalej, ale nie, jeszcze, jeszcze nie skończyłem itd. i tak dalej, tak po miesiącu nawet czasami po dwóch, po latach zapominasz, że komuś coś pożyczyłeś. A tak, cyk, cyfrowo odbierasz po dwóch tygodniach, tak jak mówisz, samo wraca do ciebie. Inna rzecz, to jest to, że Nintendo postanowiło wprowadzić też yy, yy, no, nowy rodzaj kartwidża. I to jest akurat ciekawe, bo tak, przede wszystkim sam kartridż będzie tej, tego samego formatu, tej samej wielkości, co Nintendo Switch pierwszego. Różnić się będzie kolorem, bo będzie czerwony, ale też będą tradycyjne karty, kartridże, które będą miały całą grę na pamięci, ale też będą takie karty, tak zwane karty klucze. Czyli wkładasz do konsoli tego, ten kartridż i tak naprawdę grę musisz ściągnąć. Czyli zamiast mieć ten kod do ściągnięcia, i wklepania go, przypisania do swojego konta i właściwie to tyle, to masz teraz coś takiego pośredniego. No ale czy ten kod, czy ten cartridge to będzie wtedy też działał, e, jak ja ci pożyczę taką, taki cartridge tobie na przykład, czy, a ty dalej i tak dalej? To no ja rozumiem, będzie... że on będzie miał po prostu jakiś taki klucz, że to będzie numer seryjny. No tak, no i no jak wiesz, ja ten... zobacz. I ten okay, numer seryjny nie będzie przypisany do, do konta, tylko będzie tak. po prostu na tej karcie, więc ty będziesz miał osiągniętą wersję gry. I jeśli na pewno pewnie nie włożysz tego karta tego, tego, no tego, tego, to, karta, do tego, to ci się pojawia opcja kupuj. kup, nie Tak jak na przykład na innych konsolach. A jak możesz tego kartę, to nagle będzie się opcja graj. No I tak. to jest jakieś takie rozwiązanie, ale znowu. Ale znowu w którymś momencie ktoś ten system uwierzytelniania wyłączy, nie? No właśnie, nie będzie tych gier, więc to jest w ogóle totalnie nieprzyszłościowe. Nie tak? I, i, ja, I mi się to nie podoba zresztą, ja w ogóle nie lubiłem. Y, Kupować gier i, i nie kupowałem z góry gier na przykład na, na Switchu, które miały i musisz dociągnąć tam Internet Connection required, to tam Additional Content. Ale to chyba wszystkie download. gry teraz tak mają. No to i ma to, ma to ma tak ma. były na przykład ten NBA, nie? k no nie one po prostu, nie wiem co one miały na, na, na karcie, ale musiałeś praktycznie wszystko dociągać, więc to jest, no to było męczące, nie? Ale żeby, żeby cię, jeśli te fantastyczne rzeczy, jak pożyczanie koledze gry w wersji cyfrowej. Jak to, że kupujesz cartridge z Grom i tak naprawdę tam jest tylko klucz do, do ściągnięcia gry, że to jest dla ciebie za mało, żeby cię przekonać do tego, żebyś przeszedł w to całkowicie w świat cyfrowy, chociaż wiem, że ty już jesteś bardzo cyfrowy, to Nintendo ma dla ciebie jeszcze lepszy pomysł. Będziesz dopłacał te 10 euro, 10 dolarów, czy pewnie 50 zł więcej za wersję fizyczną gry. Jak się no Tak, no to jest, właśnie, to jest właśnie coś, co roz, rozmawialiśmy tylko o cenie tego Switcha 2, natomiast nie rozmawialiśmy o tym, że no okej, okay, załóżmy, że ja jestem dzisiaj średnio przekonany do Switcha 2, ale powiedzmy, kupię sobie tego Switcha 2, bo dzięki niemu będę mógł grać w dużo gier z tego Switcha pierwszego. Oczywiście, żeby te gry działały lepiej, no musi być ten płatny upgrade, tak? Bo mm -hmm. w przeciwnym razie one będą działały. Tak samo. Być może... Nawet gorzej. Czy, czy... Gorzej to nie, ale będą działały tak samo jak na pierwszym Switchu. Nie? Natomiast e, oczywiście jest pytanie, czy, czy wiesz, bo, bo też ja pamiętam, jak były te płatne upgrade'y wprowadzone na PlayStation, no to też różnie do tego twórcy podchodzili, tak bo było mnóstwo gier, które e, ja pamiętam, które nawet kupiłem sobie na PlayStation 5, e, kupiłem wersję PlayStation 4, bo ten upgrade był darmowy do PlayStation 5. No nie? tak, tak. E, Nie wiem, myślę... No ja też właśnie wolałem nawet... kupić wersję, na przykład miałem do wyboru tak. e, gry a pudełko kosztowało 60 e, zł taniej na przykład, nie? czy, tak, czy 100 tak. zł taniej. A tormowa i do tak było. Tak, bo płaciłeś tylko za okładkę z wydrukowanym PS5. E, natomiast e, wiesz, no, tutaj jest tak, że rzeczywiście ta cena tych gier na tego Switcha 2 wydaje się być e, hardkorowa. No, właśnie, to nie? no bo jest tam dodatkowy, jest... to jest dodatkowy, to o tym nie wspomniałem, ale Juliuszu powiedz tak. to, ile kosztować będą gry? Na Switcha 2. No tam się mówi 80-90 euro, chyba, tak? 80, 80 dolarów. 90 ma kosztować, zdaje się, ten ten Mario Kart World. Tak. World. Ale, ale to, to jest. A jak ty powiedziałeś, pojedę jeszcze raz. Nie, już nie chce mi się, bo już mi tak ładnie nie wyjdzie. Mario Kart World. World. I. World. i, i, i... Natomiast wiesz, natomiast jest pytanie, na ile. Yy, natomiast te, pewnie większość tych gier normalnych będzie kosztowała w okolicach 80. No pytanie, jak będą kosztowały gry nie od Nintendo, nie? No bo dzisiaj, powiedzmy, ta cena, średnia cena gry na, na Switch'a pierwszego to jest 249 euro. Jakby Nintendo za każdą swoją grę na Switcha pierwszego oczekuje 249 zł. Oczywiście na tych kartridżach możesz kupić te gry za 229 na premierę, wiesz, mm -hmm. tam te, te sklepy sprzedają różnie w, jakby w Polsce. Zawsze tam te tak. 10-20 zł jesteś w stanie uszczknąć, że tak powiem. Tak? Jeśli, tylko jeszcze w... tylko dokończę. Jeśli to są Peżąc. gry od, y, od innych studiów niż Nintendo, to w ogóle te ceny mogą być y, jeszcze bardziej, y, że tak powiem, jeszcze niższe, nie? A w ogóle, nawet jeśli to są gry od Nintendo, no to wiesz, są takie gry, które na premierę kosztują 189, na przykład, tak jak ten hmm. Mario versus Donkey Kong, nie? No to jest jakiś tam remake. Wiesz, no, Nintendo no, ten to ten wydało poniżej 100%. E E-Shop e nadal nie? będzie istniał i nadal będzie się A, swoimi e -shop to prawami. Ogóle, tak, swoimi prawami będzie się rządził. Tylko kwestia jest taka, że na razie wiemy. Ale tylko, że ja ocenach... mówię o wersjach cartridgeowych. No właśnie, to jest... Problem jest taki, że tylko jedna gra jest potwierdzona w wersji fizycznej z tą nową ceną, czyli właśnie Mario Kart World jest za 90 euro, w wersji cyfrowej, Digital Mario Kart World jest za 80 euro. I wszystkie inne gry, oprócz Digital Donkey Kong Bananza jest właśnie za 70 euro, a wszystkie inne właśnie, właśnie to jest ciekawe, że Digital Donkey Kong Bananza jest o 10 euro tańsze niż Digital Mario Kart World, czyli będzie kosztowało 70 euro, więc fizyczna wersja będzie 80, więc no nie ma tej konsekwencji za dużej. To wygląda na to, że po prostu wiedząc jak popularną serią jest Mario Kart i jak wręcz podstawową grą jest dla każdego posiadacza Switcha, no móc się ścigać jak ta ścigałka z, z, z tymi przyjaciółmi Mariana, Zresztą to jest bardzo rozbudowana gra, bo tam nie tylko będą wyścigi, tam będzie jakieś, jakieś dodatkowe atrakcje. No ma być otwarty ten, świat. Ten świat dokładnie, więc wiesz, no to będzie gra po kroju GTA. Tam będzie fabuła, ta, tam będzie w krainie, więc stary. Tam będą romanse, tam będzie wiesz, po prostu pijany ta. hydraulik, szurający do jakiejś księżniczki. Oczywiście żartuję. Ale chodzi o to, że, że tu nie mamy takiej konsekwencji z tą ceną. Ale to może być tylko kwestia tego, tego Donkey Konga, bo inne gry, właśnie Kirby, Super Mario Party Jamboree, te wersje odnowione, odświeżone, y, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, one będą kosztowały 80 dolarów. I to jest, to jest dla mnie interesujące, bo to nie jest powiedziane, czy to będą wersje cyfrowe tylko, czy, czy będzie wersja tyle kosztowała też, też tam, no, na cardżidżu. I dla mnie no, to, jest, to, jest, to jest zły krok Nintendo, bo Nintendo wykorzystuje tą pozycję lidera, ale tą pozycję wypracowało sobie, będąc bardziej prokonsumenckie. A tutaj mówię, wszyscy nas tak kochają, że i tak będą płacić. I owszem, będą ludzie, którzy, którzy yy, powiedzą, no nie, no, tam, no to 10 euro więcej, to jest jedna gra, którą kupuję na pół roku, to co to jest? No ale to już, to już jest jakiś pewien kierunek, który, który, który Nintendo, ten szlak, który chce przetrzeć. Wiesz, i... jest też pytanie, czy mhm. po premierze Switcha 2, bo też można sobie wyobrazić taki scenariusz, że, a ja sam znam takie osoby, które nie mają Switcha, a chciałyby mieć, ale jednocześnie wstrzymują się do premiery Switcha 2, no i wiesz, po premierze Switcha 2, no powiedzmy, załóżmy, że kupią tego Switcha 2 yy, i wtedy jakby też siłą rzeczy będą chciały wracać, yy, no to jest normalne, nie? Tak jak wiesz, na, ja na kupiłem PlayStation 5, no to kupiłem oczywiście Ghost of Tsushima jeszcze wtedy nie było żadnej wersji upgrade'owanej, tylko to po prostu działało we wstecznej kompatybilności na, na, na PS5. Yy, I wiesz, i, i też jakaś wracanie do tych najciekawszych gier z pierwszego Switcha, i pytanie jak w ogóle na to zareaguje i rynek wtórny i w ogóle sprzedawcy, nie, czy te gry automatycznie też gdzieś tam mm. te ceny nie urosną. Nie? No, tak. <grafy> to, jest, to jest pytanie. No, w Stanach to, to kwestia tych taryf jest, że, że tam będzie jakieś ograniczenie, że w Stanach na przykład tylko do 9 kwietnia można składać preordery, czyli na dwa miesiące przed premierą konsoli zauwała możliwość składania preorderów, więc to jest, to jest interesujące. Więc to może wytworzyć taką no, niską podaż i to jest, i to od razu sprawi, że, że ja, ci wszyscy skalperzy ja słuchaj, się... słuchałem, oglądałem jednego jakiegoś youtubera tam przestał sobie, przeskrolowałem, który, który mówił, że to jest jakiś tam super ekscytujący moment w jego życiu, bo to jest jakby najważniejszy i tak dalej, czy nie wiem, czy to był polski, czy zagraniczny youtuber i hmm. wiesz i tak sobie, ja tak sobie patrzę na tą konferencję tego Nintendo, to ja szczerze powiedziawszy nie odczuwam żadnej ekscytacji. Mhm. Absolutnie, stary, ta konsola, myślę, że mam bardzo podobne odczucia co do niej, co do, co do Wii U. Kompletnie mnie ta ten pomysł na Switcha nie przekonuje. I szczerze powiedziawszy, no mówię, ja na pewno się wstrzymam z zakupem, i też, wiesz, jak sobie na no to, stary, za 2139 zł, za gołą wersję konsoli, możesz kupić PlayStation 5. Możesz kupić, znaczy nie wiem, czy możesz kupić Xboxa Series X, bo ostatnio byłem stary w media jakimś elektromarkecie i biała wersja Xboxa Series X kosztowała 2900 zł, wiesz, więc jakby yy, to, to też jest jakiś system. już... Tak, tak. Wprawdzie dystał 2 terabajty, no ale kurczę, no jakby wiesz, no to już się zbliżamy w ogóle do jakiegoś absurdu, nie? No ale, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że w dalszym ciągu wersji PlayStation 5 yy, i myślę, że pewnie, a, a w ogóle ja na rynku wtórnym chyba Xboxa, Series X, to w ogóle możesz teraz, yy, nie wiem, ostatni raz, nie, nie wiem jak teraz może znowu ceny skoczyły, ale jak, jak ostatnio patrzyłem, to nawet po 1700 chodziło, więc wiesz, wydaje mi się, że no kurczę, no jakby a, a z kolei dla dzieciaka tego przysłowiowego, no to kupujesz Switcha Lite, który kosztuje, wiesz, tam 800. No Minecraft, 700 Minecraft na chodzi, chodzi. Fortnite chodzi. chodzi, chodzi. No to wiesz, Roblox. Dzieciaki nie zwracają stare uwagi, czy to jest 30 lat. To my jest stare, stare konie, wiesz. No z, wiesz tutaj, co, jak ja widzę, jak czasami. dzielimy włos na czworo. Te, te, ten Minecraft Bedrock Edition na tym Switchu, jaką ma wydajność. Wiesz, my tu rozmawiamy, no, czy 40 klatek nam będzie przeszkadzać, że nie będzie 60. Biedne dzieciaki grają w 20 klatkach, czasami w 15, mm -hmm. bo, bo tam się jakieś, włączą jakieś elementy pogodowe, za dużo obiektów jest i nie narzekają. I no Tak, ale i... to też już mówisz o jakichś takich e, sytuacji, gdzie ten Minecraft jest już mocno tam, e, że tak powiem, nasycony jakimiś budowlami, nie? No tak, tak, tak. No, to wiesz. To... No, Czyli ale tak, podsumowując, jeszcze ja w ogóle dzisiaj jeszcze widziałem, bo w, y, chyba wczoraj, czy przedwczoraj, nie wiem, kiedy to było, w Nowym Jorku była taka pokaza, po, był taki pokaz dla influencerów, że, znaczy nie, może nie tylko w Nowym Jorku, może tam, wiesz, we wszystkich największych miastach y, świata, oprócz Warszawy, y, pokazywali, tak. nie? Chyba, że było w Warszawie, to przepraszam. Nie wiem. Ale, ale może w Pradze było czeskiej. I wiesz, generalnie to nie można było powiedzieć, że że oni się ekscytowali jakby czymś, czymś naprawdę rewelacyjnym. Były takie właśnie opisy tego, jak wyglądały te nowe mechanizmy yy, magnetyczne umiejscowiania tych joy-conów z boku, że, że teraz to trochę inaczej wygląda, że nie ma tego wsuwanego systemu, tylko jest magnetyczny i tam jak to się odpina i że tam się może coś odgiąć, ale to trzeba zobaczyć w praniu i tak itd., tak jak ten ekran się prezentuje, wiesz, te wszystkie te rzeczy i oczywiście te ruchome elementy związane z na przykład z jedną z tych gier, o których wcześniej mówiliśmy, więc generalnie ja jestem bardzo ciekawy, ale taki, naprawdę bardzo ciekawy takiego odbioru takich zwyczajnych graczy, nie takich zaangażowanych, którzy wszystko wiedzą, wszystko sprawdzili i, i mają pewne oczekiwania, tylko właśnie takich ludzi, którzy faktycznie myślą, że ten, ten, ten Switch 2 to będzie jakaś taka nowa jakość i, i jak ta sytuacja będzie wyglądała jakby po miesiącu, czyli jak już te, te pierwsze preordery zejdą i nagle zacznie się walka o takiego normalnego gracza i czy Nintendo będzie miało bibliotekę gier, które faktycznie pokazują, że lepiej zagrać w tę grę na Switchu 2, nie na Switchu 1, że Odetną się, to będzie trudne, bo jak masz 150 milionów konsol sprzedanych na świecie, no to, to, to wiesz, no to nie chcesz przerzucać się na nową konsolę, których powiedzmy sztuk będzie sprzedanych kilka milionów, ale musisz zacząć jakby przerzucać tych swoich klientów, tych swoich graczy ze starego sprzętu na ten nowy, bo na tym nowym już tutaj, czy przez cenę gier, czy przez cenę tych dodatkowych yy, akcesoriów, już zarabiasz, już zarabiasz więcej i to jest twój no, twój modus operandi. No i zobaczymy. No, nie? to zobaczymy. no To jest. Ja myślę, że, że yy, yy, no można odczytać yy, i to też potwierdziliśmy, że jednak nie jesteśmy zbyt entuzjastycznie nastawieni do tego, ale czas pokaże. To tak najłatwiej powiedzieć. Tak, czas no pokaże. Tak, no wiesz, no czas pokaże i, i zobaczymy. No. Ja, ja, ja tak jak mówię, no. Ja w dniu premiera na pewno nie kupuję, podtrzymuję ja to kupuję. I, i wątpię, żebym i kupił e, Metroid Prime e, 4 Beyond e, w innej wersji niż na tej wersji pierwszego Switcha, ale jakby się okazało naprawdę jakby się okazało, że to po prostu wiesz, wersja na Switcha będzie wyglądała jak Gothic w porównaniu nie wiem do, no ale przecież do, masz na tym Asusza filmiku Switcha, porównanie Switcha pierwszego do, do Switcha drugiego tego Metroida, tak, o, no, no to, to ja sobie to przeanalizuję. Wiesz, bo wtedy bym powiedział, że OK, nie muszę grać teraz tego Beyond Prime. A. Poczekam aż będzie jakaś tam kolejna iteracja Switch 2 może tańsza, może coś i wtedy zagram, Bo to nie jest tak, Ale to jest, to, właśnie, to jest właśnie, ale wiesz, ciśnienia. ale to jest, wiesz, chodzi mi o to, czy te, nazwijmy to, wodotryski graficzne, które będziesz miał Switch 1 versus Switch 2, czy to jest, czy, czy to jest, yy, yy, yy, yy, czy to uzasadnia zakup yy, konsoli za 2200 zł? Gdzie, gdzie moim zdaniem, okej, okay, no wiadomo, tu będzie 30 klatek gorsza grafika, ale to cały czas będzie ten nowy Metroid mm -hmm. Prime. Rozumiesz? Tak. Jakby moim zdaniem, abs ja, ja nie, widzę, ja tego nie kumam, ja tego nie czuję po prostu. Ja, ja nie tak. czuję tego, y bo dla mnie, okej, okay, no wiadomo, sam uwielbiam grać w gry w 60 klatkach, ale chodzi mi o to, że jakby to nie jest dla mnie dostateczny argument, że, że dostanę... Ostrzejszą grafikę, może lepsze tekstury, znaczy na pewno lepsze tekstury, na pewno więcej klatek, na pewno y, jakieś refleksy, na pewno 4K i tak dalej. Wszystkie te śmery, bariery, ale w dalszym ciągu ja tego Metroid Prime'a tak. będę mógł skonsumować y, na Switchu pierwszym. Rozumiesz? I ten, ten, ten gameplay. Tak. I w tych 30 klatkach przeżyję. Wiesz? Znaczy ja patrzę na ten na, na filmik i, i faktycznie to, co pokazują, nie sprawia, że, że jest jakaś totalnie na jakość. Przede wszystkim klatka, że, o czym mówisz, i, i no, ta rozdzielczość i parę jakichś efektów świetnych, ale jednak stylistycznie no stylistycznie e, to jest to samo. To Na małym ekranie to prawdopodobnie nie, nie zobaczyłbyś tak, aż tak dużej różnicy. No ale, no wiesz, no czasami małe rzeczy robią różnicę i to jest, i to też może być istotne, nie? Że, e, no ale to, jak ktoś, jak ktoś mówi, e, poczekamy, zobaczymy, co z, zrobi Digital Foundry e, ze swoją analizą. No ale, drogi Iriuszu, muszę Cię zapytać o, o zmiany. I nie wiem, jak do tego podejść, hmm. bo to jest zmiana, być może dla wielu to będzie zmiana szokująca. No, coś się kończy, coś się zaczyna na pewno. Wiesz. Coś się kończy, coś się zaczyna i powiedz mi, kończy się bez jak się skończyła młodość, twoja, a jak się skończyła się przygoda z Zaczyna się kryzys wieku średniego. Dlaczego, dlaczego wymieniłeś Toyota Prius na Ferrari Testarossa? Czyli jak to Kolorze się stało... czerwonym. Tak, jak to się dokładnie jak to się stało, że ty młody dojrzały, ale młody mężczyzna, który chyba jeszcze nie ma tego tak naprawdę w wieku wie, Wiesz, czy wiesz możemy, wiek... możemy zakłamywać rzeczywistość. Ja bardzo tak. chętnie. A jak to się stało? że pewnej, chyba można powiedzieć, że to było marcowej czy lutowej nocy, doszedłeś na wniosku, że wszystko marność i kupujesz peceta. I to nie, nie jakiegoś takiego peceta biurowego, żebyś tam mógł na nim grać w takie gry jak tam pakiet Office, nie? Tam przejść mm -hmm. Excela, Worda, chociaż wiesz, kiedyś mówiłem o tym, że są mistrzostwa świata w Excelu. Fantastyczna rzecz, bardzo emocjonująca. <laughs> Ale chciałeś po prostu mieć sprzęt, na którym będziesz mógł mieć gry w 4K, w 60 kratkach minimum, bo inaczej. Nie, no są. w 4K nie, w 4K niekoniecznie, ale tak. Ale, ale, tak no. ale będziesz chciał grać w gry, które będą jeszcze piękniej wyglądały na, niż na PlayStation 5 Pro. Ja najpierw chciałem poznać ten moment, tę decyzję, a później przejdziemy ze szczegółami, żebyś powiedział, jak to Twoje Ferrari. Jaki ma silnik, dobra? Więc co, co cię skłoniło do tego, żeby, żeby po prostu jednak posmakować znowu ty, tego, co pewnie za, za młodu miałeś? Czy miałeś pewnie jakiegoś dobrego PC-a, może miałeś pierwszy w, dzień, tam w swojej okolicy znaczy, Pentiuma? Ja ci powiem tak. Ostatniego, tak się teraz zastanawiałem, ostatniego pc poprzedniego PC, nie licząc laptopa, nie? Czy, czy dwóch tak, tak. naprawdę, czy trzech mhm. laptopów, nie licząc Maców, które gdzieś tam po, po drodze miałem i tak dalej, yy, czy cały czas mam. Yy, to takiego pc stricte do, do właśnie gier i, i, i powiedzmy jakiejś tam edycji wideo, to składałem, wydaje mi się, wydaje mi się, no prawie, prawie 20 lat temu, bo wydaje mi się, że to był 2006 mógł być? 2005? No, coś takiego. Nawet 2005, bo 2006 chyba World of Warcraft wyszedł, nie? Nie pamiętam w tej chwili, a już Ty wtedy miałem mocny sprzęt. mocny sprzęt. Nie, nie, już, w sensie już miałem wtedy, bo ja bo mhm, ja sprzęt tak. sobie wtedy w tamtych czasach upgrade'owałem. Pamiętam jak dziś miałem słuchaj, 6 dysków Seagate Barakuda 7200 <laughs> RPM spiętych w Raidzie, Raid zero stary. A, no to jest e, jakieś profeska. Po to, słuchaj, po to, żeby e, miałem podłączoną kartę Black Magic notabene tej firmy, która stoi za tym Da Vinci Resolve i tak dalej, więc miałem kartę Black Magic e, do przechwytywania bezstratnie e, jakby wideo z, z gier i, i, te, i sobie podpinałem ich 360, PlayStation 3, e, HDMI do, wiesz, do, do, do tej karty. E, no i chodziło o to, żeby te dyski e, były w stanie ten wysokiej jakości obraz w 720p wtedy przechwycić, tak? Żeby nie było strat klatek, żeby to było płynne, wiesz, żeby, żeby, żeby, żeby to się wszystko wyrobiło, nie? I do tego była dedykowana karta ja nie pamiętam jak ona się nazywa ja nawet jeszcze mam gdzieś do niej instrukcję, wiesz jakieś tam stare kabelki, nie? Bo tam nie pozbyłeś się czysta. jej, trzymasz ten, nie, nie no gdzieś tam się. jeszcze jest, tak, jeszcze mam nawet, nawet gdzieś znaczy tu Ja w wiesz, sumie to... mam instrukcję do amigi 600, bo kiedyś no, no, piłem osłysza. właśnie taki ten, więc, więc i mam też do workbencha, tam wszystkie takie rzeczy. <grych> człowiek jest y gruba, ale, ale nie zaglądałem do niej. No ale no, no coś musiało się wydarzyć. Coś musiało się wydarzyć takiego... Czyli była jakaś taka gra, która ci klatkowała? Nie wiem, czy to, to, to była tak Dragon's Dog? Nie, Dome nie. nie że czy, to znaczy, Ja tak teraz sobie ukuję tą... To, to był, wiesz, jak to w moim przypadku czysto kompulsywna decyzja, i wiesz, i ona, i ja tak sobie teraz pomyślałem, bo pamiętam, że tak, tak żeśmy gadali, i ty żartowałeś, no to co, to, to sprzedajesz teraz PlayStation, no nie, dlatego że ja sobie myślę, że taka kombinacja Switch, PlayStation i PC jest wspaniała, wiesz, na, na dzisiejszy gaming, nie? No bo jakby PC daje ci dostęp do całej gamy gier, które się na przykład ukazują tylko na pc nie mówiąc o, o strategiach różnych i, i jakichś RTS-ach, które ja gram. Daje ci dostęp do Game Passa, który jest na PC tańszy, a jednocześnie, w którym jest e, cała masa gier, które mhm. e, wiesz, w które możesz sobie zagrać. E, a z kolei PlayStation daje ci dostęp do tych wszystkich eksów, nie? I teraz y, przykładowo, jeżeli wychodzi taki Indiana Jones, y, czy, czy, oczywiście no ja, moja ocena Indiana Jonesa jest jaka jest, ale w, zanim on wyszedł, 9 na 10, to, to przypomnę, to, to była, tak, ale zanim wyszedł to była inna, w związku z tym y, nie było żadnej, tak, bo jeszcze nie wiedziałem z czym to się je, Aha. w związku z tym wiesz, y, chodzi mi o to, że ja już nie muszę kupować Indiana Jonesa na PlayStation, nie, czy ja w przyszłości nie będę musiał kupić, nie wiem, Duma Dark Ages na, na PlayStation. Bo ja, sobie czyli na ja to w ogóle jestem nawet pewny, Iliuszu, że sobie troszeczkę popsujeć to granie na PlayStation. Wiesz czego? Bo jest mm -hmm. gra, w którym, o której pewnie chwilkę po, powiemy, no nie? A propos tego PC-owego grania, czyli Assassin's Creed Shadow. I ja widziałem, jak ta, ta wersja na PlayStation 5 wygląda. Oczywiście nie na Pro, bo na Pro ona może wyglądać ładnie, ale na tym zwykłym PlayStation 5, chyba na tym trybie performance, to ona wygląda bardzo słabo bardzo słabo. To nawet, wiesz, to wygląda jakby to była z, z poprzedniej generacji gra. Nie, no wydaje mi się, ja widziałem materiał Digital Fondry, to wydaje mi się, że na PlayStation 5, tym bazowym i y, Series X się chyba jest okej. Okay. Czy znaczy, mi się wydawało, że tam brakuje tego, co, co właśnie dają no te nowoczesne tak. karty, czyli te, te, te światło cienie, ten ray tracing, path tracing, te wszystkie bajery związane też z kontrastami. No nie wiem, no ja, ja miałem wrażenie, że, że dużo rzeczy jest takich bardzo płaskich, wyblakłych, bez... No, nie wiem, jak to, to powiedzieć, ale no, PC jednak, jak masz mocnego peceta, to nawet nawet nie grając na ultra, ale już mając te wysokie ustawienia. Ale I chyba to, że nawet nie, nie musisz mieć mocnego peceta, to Ta. Na dobrą sprawę. No, no ja, ja nie mam, to też będziemy mogli o tym porozmawiać. Nie? Że, że troszeczkę znaczy, ja akurat jest... nie mówię o tobie, ale mówię generalnie, że, no że tak. chyba nie musisz mieć y, mocnego, mocnego PC. -ta. No tak. No. Ale na przykład, no bo ja mam 400, 4060 kartę i gram w Full HD, ale czy w Shadow, czy, czy w Indiana Jonesa grałem na wysokich ustawieniach. Tam nie mogłem bardzo wysoki ustawień, bo yy, no to jest jedna rzecz, której tej, tej karcie brakuje, czyli tego, tego, tej, tej pamięci, nie, bo mhm. to, to 8 giga, no to jest tak absolutnie minimum, a idealnie to byłoby mieć, nie wiem, te 12 i to już jest coś, co robi, robi różnicę, więc no więc Juriuszu, no to bo tak które ci wszedłem w słowo to jak chcesz, to może dokończ, a później możesz powiedzieć yy, Jaki silnik ma twoje Ferrari i, i twoje pierwsze wrażenia? Ale jaki tak wiesz, z tak, tak się czuję trochę zakłopotany tym, wiesz, tak, tak to może, dwóch, to to może tak wiesz, publicznie, to, nie, nie to tak jakbym, wiesz, jakbym jakąś cząstkę samego siebie yy, wystawił tutaj na, wiesz, no takie publiczne pośmieliski. Ale ja myślę, że ty możesz, nie, bo mi się wydaje, że ty bardzo rozsądnie dokonałeś jakby decyzji w stosunku do tego, jakby zbalansowałeś bardzo dobrze, jakby koszt do mocy. Że, że nie poszedłeś właśnie w Nvidie, nie poszedłeś w te drogie karty Nvidii, tylko skierowałeś się eee... w stronę Radeona. Tutaj Tak, tak ale ja się, ja się skierowałem w stronę Radeona z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, miałem dobre doświadczenia z, yy, wiesz, z rogiem i tak naprawdę z yy, też z, pewnie ze Steam Deckiem, biorąc pod uwagę to, jak ten procesor został tam obstawiony, A po drugie, to jest moja świadoma decyzja głosowania portfelem. Ja sobie pomyślałem, że to jest jakieś wariactwo, co się dzieje na tym rynku kart graficznych, i jeżeli wiesz, jakby Nvidia mówi, wiesz, wychodziłem Radeon, te, te RTX-y teraz 50-90, po 15-20 tysięcy stary, to, to jest stary. Ja nie wiem, gdzie my, do czego my doszliśmy, nie? I jakby. I ja pomyślałem, że a tak się akurat złożyło, że w momencie, w którym ja, to jest czysty przypadek, kupowałem kompa, no to akurat premiery miały nowe, nowe Radeony 9070 i bo teraz Radeon też zmienił, wiesz, nazewnictwo tych kart, nie? Odszedł od tego 7800, 7600, 7900, czy tam 6800 tak jak w przyszłości, tylko teraz jest 9070, czyli już Nvidia nie może. Nie muszę zrobić stary RTX-a 9070. W każdym razie ten, więc ja poszedłem, jeśli chodzi o grafikę w tego rtx -a, w tego RX-a 9070XT, który ma 16, 16 giga. Ja sobie wziąłem taką lepsiejszą, ale w dalszym ciągu średnią, ale tylko z uwagi na dostępność, bo mhm. też ta dostępność wiesz, była ograniczona i ciężko było wy wyłapać te karty, bo one co się pojawiły, to zaraz były sprzedawane i kupiłem sobie PowerColor Hellhound, to się nazywa. To jest taki środkowy tier od PowerColor, czyli to, to nie jest ten najniższy, to jest po prostu bazowa karta według ustawień AMD, a potem masz ten Hellhound, który jest takim, troszeczkę są zegary podkręcone fabrycznie, troszeczkę jest tam lepsze chłodzenie i tak dalej, żeby to udźwignąć. No i oczywiście masz Red Devil, czyli tą wersję najbardziej wypasioną, no ale ona też kosztuje... Odpowiednio, odpowiednio drożej, już stwierdziłem, że już wchodzę w zbyt niebezpieczne rejestry i już nie chciałem tyle inwestować jakby w kartę. Mhm. E... Aczkolwiek jestem mega zadowolony z tej karty starej. No właśnie, tego, bo. Co, co ona potrafi. No tak, bo. A interesuje mnie docelowa rozdzielczość 1440p, bo no tak sobie wymyśliłem, że generalnie przy monitorze ja nie potrzebuję wyżej, po drugie. Interesuje mnie, wiesz, no ja jednak, jak się przesiadłem na, na telewizor OLED, to stwierdziłem, że, że ja już nie chcę wracać do, do normalnych ekranów, więc mnie interesuje też e, monitor OLEDowy, w związku z tym te OLEDowe one są niestety drogie, więc e, powiedzmy tak, żeby ten. To, to, wiesz, to nie chodzi o burzę, to chodzi o to, żeby samemu móc sobie spojrzeć w twarz, w lustro no nie? I, i powiedzieć, że zachowałem jeszcze jakieś tam granice <śmiech> nie wiem, człowieczeństwa. Nie wiem czy widziałeś taki mem, gdzie, gdzie żona wrzuca zdjęcie takiego roweru, bardzo drugiego, sztucznej inteligencji mm -hmm. i mówi, mąż powiedział, że ten rower, koszt, że ten rower kosztował tam nie wiem, 300 dolarów, czy możesz to potwierdzić? Aż tu inteligencja zaczęła analizować te wszystkie te. Więc ja, znaczy ja rozumiem, że Ty, jak z żoną, pewnie rozmawiasz dosyć szczerze, że to nie jest tak, że musisz jakby, nie wiem, udawać, że, że to coś kosztowało mniej niż, niż ten, ale, ale jest. Ale nie musisz być jakby taki skromny. Nie, nie ale. Jakby, tutaj, że bardzo wiesz, dobrze wybrałeś ten, ten sprzęt. Że, ale słuchaj, że moja to... żona nie ma nic do tego sprzętu, bo to jest jakby, wiesz, jakby nie. mamy tutaj jakąś autonomię, nie? Jakby powiedzmy. No rozumiem. Wiesz, Czyli nie musiałeś się tłumaczyć, to jest najważniejsze w tym sensie. Ten to bardziej chodziło o to, że przed tobą, tak? Jakby wewnętrznie chciałeś. chciałeś tak, nie, bardziej ze względu na Bo wiesz, no, Sky fantazji. w pc rynku sam doskonale wiesz, Sky is the limit, tak? Jakby możesz mhm. pójść naprawdę grubo, y, tylko pytanie po co, nie? Jakby mhm. wiesz, to. Jak, w związku z tym ja chciałem, ja chciałem sobie. Nie chciałem kupować y, entry-level karty. Ale też yy, i dlatego też wybrałem Radeona, bo Radeon generalnie i, i AMD jakiś czas temu potwierdziło, że oni nie chcą się ścigać z Nvidia na te topowe karty stare, na ten top tier, nie, na te 50, 90, tam nie wiem, te najbardziej wydajne i tak dalej, nie? Yy, tylko ich interesuje tak naprawdę ten średni, średnia półka, nie, średni budżet i tu chcą i tu chcą walczyć z jakby z tymi kartami. Więc yy, więc ja świadomie, no a poza tym, jakaś taka, wiesz, mm -hmm. kurczę, no ja zawsze miałem GeForce'y, nie? W całym swojej karierze gracza pc 20 lat temu. I ja pamiętam, wtedy, jeszcze wracając do tego pc to był jakiś na pewno gainward. Nie pamiętam jaki dokładnie, ale, ale jakiś gainward, czyli też taka, powiedzmy, przyjemniejsza półka mm -hmm. tych, tych GeForce'ów. Tylko wiesz, tylko jakby ja teraz świadomie stwierdziłem, no nie, ja, ja nie będę wspierał tego absurdu, który Nvidia jakby, że tak powiem, sygnuje, nie? Pewnie AMD też nie jest tutaj jakieś tam święte i tak dalej, ale wiesz, no oni muszą gonić, nie? No i to wiesz, to się też zbiegło z tym, że to jest, ta karta wspiera FSR 4, który jest już wreszcie, ma dedykowane jednostki tej AI, sprzętowo. W związku z tym ta oczywiście nie wszystkie gry to wspierają i tak dalej, no ale też możesz wymuszać tam dzięki tym sterownikom i, i, i różnym tam, mhm. tam rzeczom, więc. Um, no, no więc, więc, nie wiem, w sumie, co ci powiedzieć. Znaczy no. nie, no bo teraz... Karty, teraz no, no, no, to już... Wydajność tam jest na, na poziomie, nie wiem, 50-70, który kosztuje się mm. chyba tysięcy, czy mm. nie, nie wiem ile, nie, przepraszam, jakieś takiego lepszego, 50-70. Ale 50 wiesz co, ja ostatnio w ogóle sprawdzałem te dostępności kart i to jest jakaś taka dziwna się. rzecz, że, że bardzo ciężko jest no, niektóre 4 karty 4 nie? nvd dostać, więc ja myślę, że, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, no i teraz tak, już masz tego mocnego peceta, masz, masz tę moc, cytując LZ, i co odpaliłeś e, pierwszego i czy zrobiło na tobie, znaczy, czy, czy te gry zaczęły robić, które odpaliłeś pierwsze, żeby zobaczyć tą moc, czy one cię zaskoczyły, czy zrobiły jakieś takie pierwsze wrażenie, czy to jakby stopniowo, jakby musiałeś zobaczyć kilka tych tytułów i faktycznie odpalić naprawdę jakieś takie tytuły wymagające, żeby zobaczyć tą, tą ekstra moc. Bo wiesz, czasami jest tak, że masz tą grę właśnie odpaloną na PlayStation 5 i mówisz, nie no, mm. wygląda tak samo, nie? Więc gdzie jest ta różnica mocy? Ale później przychodzi taki moment, że faktycznie widzisz te lepszy klatkaż. wyższą rozdzielczość, albo może rozdzielczość nawet nie o to chodzi, nie, bo na PlayStation są te sztuczki takie, które, które e, pozwalają, powiedzmy, upscale'ować te, te, do 4K nawet. Ale widzisz tę moc, widzisz ten ray tracing, widzisz ten path tracing, i wtedy uświadamiasz sobie, że tak, to jest, to jest ta moc, nie? Czy, czy, czy tak było, nie wiem, z, z Monster Hunter Wilds czy, czy z innymi tytułami. Kiedy tak y, utwierdziłeś się w przekonaniu, że faktycznie jest ta moc tego paceta? Znaczy, kurczę, no wiesz co, znaczy, nie wiem, człowiek szybko się do dobrego przyzwyczaja, więc, mhm. e, więc, wiesz, więc to też tak nie do końca jest, natomiast e, e, jakby ci to powiedzieć, bo tak, bo tak próbuję... Bo ja Co rozumiem, że, od... że były takie gry, które lubisz grać, na przykład, nie wiem, Crusader Kings 3, czy tam jakieś inne tytuły, to tam, <laughs> tak. tam tej mocy nie zobaczyłeś, ale... Znaczy, z Crusader Kings to jest śmieszna historia, stary, bo ja to zainstalowałem, odpaliłem, wczytałem sobie save'a yy, z jakiejś tam swojej gry, wiesz, wcześniejszej, którą robiłem na rogu i gra mi się wywaliła do Windowsa. <laughs> Czyli gorzej chodziła niż na sprzęcie. Nie, nie, wywaliła chodziło. się, stary. Po prostu Aha. się wczytywał ten i się wywaliło. E, no, no oczywiście jak odpaliłem, to był jakiś pewnie błąd związany z, nie wiem, może sejwem w chmurze, nie wiem z czym, bo jak odpaliłem od nowa historię to wszystko już było ok e, Nie no, odpaliłem cyberpunk, odpaliłem cyberpunk stary, w e, tylko ja mam problem stary z tym twoim ray tracingiem, którym. Ty się, bo ja, żeby nie było, żeby ktoś nie powiedział, że ja krytykuję ray tracing, bo oh, oh, Maradona, na Radonie ray tracing nie działa. Działa, na 9070XT też można sobie sprawdzić i, i to nie jest żaden mój wymysł. Yy, wszystko na ultra ustawione, ray tracing, na razie jeszcze zostawmy ten path tracing z boku, na razie jest ray tracing, wszystko ustawione na ultra, yy, mamy okolice 100 klatek na, sek na, na sekundę w 14 p bez żadnego upskalera, natywnie. Więc jakby, wiesz, yy, mhm. umówmy się, no, jest ok tak, jest dobrze. Natomiast, e, m, tylko, że, tylko wiesz, tylko jakby mnie to nie przekonuje, bo to jakby ja, ja wiem, jasne, widzisz, że te odbicia są cały czas, nie tylko w momencie, kiedy ruszasz tą kamerą, ale one wyglądają tak samo, no, z tą różnicą, że są cały czas, nie? Więc czy wiesz, to, to też nie chodzi o odb odbicie na kałużach, bo wiesz, odbicie na kałużach to ja, je jeszcze Nie, no ja rozumiem, tylko, czy, tylko z kolei. Ale o to, jak tylko... się światło odbija, powiedzmy, że masz jakieś ciemne Ta. pomieszczenie. I normalnie bez tych ray tracingu, bez tych path tracingów... Nie, nie, to odnieszczenie... ja wiem, o czym mówisz. Tak. No. tak. Mm -hmm. To jest ten te to wszystkie. Wite ten wite ray tracing w cienie, te... i to jest OK, ale to też jest dużo mniej żarne tak swoją drogą niż te odbicia. Yy, mm -hmm. Bo to już było na konsolach i na PS5, wiesz, na przykład w tym, yy, jak on się nazywa, w którymś tam Call of Duty wcześniej, nie? Yy, w którejś tam części to już wprowadzali, więc, więc to też nie jest jakiś tam nie wiadomo co, nie? Ten path tracing pewnie robi największą ro robotę. Ale wiesz, ja tak sobie pomyślałem, dla mnie w dalszym ciągu to są subtelne różnice, stare. To są róż... Ja tak. wiem, one są widoczne, żeby nie było, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, że ja to mówię, ale to są subtelne różnice. I tak naprawdę dostrzegasz te różnice, one uderzają cię niczym ten przysłowiowy obuch w łeb, w momencie jak sobie na te obrazki spojrzysz jeden do jednego, ale jak sobie przełączysz, wiesz, tu wyłączysz, tu włączysz, Umówmy się, to, to też zależy od gry, tak naprawdę, nie? No bo, mhm. jakby w tym cyberpunku jest dużo takich rzeczy, nie? No, w, oczywiście, no assassin wygląda prześlicznie i tak dalej. Y, ale tak na dobrą sprawę, to wiesz, ja, ja w ogóle sobie uzmysłowiłem, że tak naprawdę, mhm. stary te, ten cały ray tracing, path tracing na tym etapie, no to wiesz, pewnie żebyś był z niego super zadowolony, no to musisz naprawdę mieć porządną sensownie wycenioną za te, nie wiem, 5 sześć tysięcy kartę yy, od rtx -a. no ale to już jest dla mnie szaleństwo, stary, no, jakby hmm. na tą różnicę, na tą kosmetykę to już jest dla mnie szaleństwo, moim zdaniem. Dokładnie, ale, dokładnie. ale, ale, żeby nie było, ja zawsze mogę odpalić, zawsze możesz odpalić ten FSR, czy, czy czwórkę zwłaszcza, tak, bo ten FSR 4 jest porównywalny z DLSS 3. Jest lepszy od DLSS 3, w niektórych rzeczach, bo tam było takie porównanie Digital Fondry, w niektórych rzeczach jest nawet lepszy od, od DLSS 4, w niektórych jest gorszy i tak dalej, także jakby jest, to już jest, to nie jest ten sam FSR co trójka, czy dwójka, to co było wcześniej, więc, więc jakby to też mhm. jest jakby istotna różnica. No ale stary, wiesz, jak ja sobie odpalam, bo jedną z tych gier, które, i którą dostałem też dzięki temu, że kupiłem ten sprzęt na Steamie, tego Monster Huntera Wilds. Jeżeli ja sobie odpalam Monster Huntera Wilds i z wszystkim ustawionym na maksa, z ray tracingiem, no z FSR-em 4 w tym wypadku, bo jest obsługiwany i ta, ta jakość jest 14,4 IP. Bez FSR-u to jest około 70 lat. Z FSR-em to jest średnio mi pokazuje adrenalin 120 klatek na sekundę. Średnio, nie jakby mhm. grając. Co stare, no to wiesz, to o czym my to gadamy? Nie? Jak, 30 jak... latek. ale nie, ale choćby to 120 klatek stary. To, jest, to, jest A, tak, że to jest ultra ja płynie, musiałem, Nie wiem, że wiesz, że, że puentą będzie tego. No i tak, i mimo wszystko jest 30 lat, bo akurat Wilds yy, było Nie no, 124, bardzo, no mówię. No, nie, no w dniu premiery było dosyć kiepsko zoptymalizowane i to był jeden z powodów, dla których gra mimo ogromnej popularności, tam sprzedanych tam 8 milionów sztuk i, i tych, tych w piku, tych półtora, no nie na milion trzystu tysięcy osób, no to miała bardzo dużo takich negatywnych recenzji, bo, bo ona po prostu nie... była nie, bardzo niewydajna. To się może zmienić, to prawdopodobnie też się zmieni, jak chyba wyzbędą się po jakimś czasie chyba tych, tych nie wiem, czy tam ten dułowo, czy ten Na dnula, pewno czy tam jest stary nazywa. problem, na pewno jest problem stary z tymi teksturami wysokiej rozdzielczości, tymi, które dodatkowo musisz jakby ściągnąć. Nie? Mhm. Gdzie różnica między tymi teksturami high res a, a, a tymi normalnymi, wysokimi, które są w menu gry, no jest powiedzmy znowu czysta kosmetyka, natomiast rzeczywiście to, bo to wyczytałem z tego bo, bo przez długi czas miałem stary w tej grze mimo, że wiesz, mi konsumowało z 16 GB ram mi konsumowało jakieś tam 9 z tymi teksturami, to, to miałem coś takiego że wiesz, że yy, yy, jakieś znaczy w sensie gigantyczne spadki na zasadzie z 90 klatek, chodzisz sobie pomyślcie, spada ci do 70 no ale efekt jest taki, że ponieważ to jest 20 klatek, wiesz od razu ci spada, no to efekt jest, do tego jeszcze dochodził taki stuttering jakby, nie, który przy tych Aha. spadkach się, się nie I to nie było takie, wiesz, ja tak nie mogłem zrozumieć, że na PlayStation y, kręcę tą, tą gałką i mam płynnie ten ruch kamerą, a tutaj jednak jakiś taki stuttering. No i potem doczytałem w internecie, że, że gracze pisali, że y, którzy tam powiedzmy są może bardziej y, doświadczeni, że bardziej chodzi o to, że ta gra cały czas w swoim korze nie jest przygotowana na obsłużenie tych tekstur wysokiej jakości i dlatego są te spadki, że ci nagle spada, wiesz, przy mm -hmm. poruszaniu się, masz takie gigantyczne wachlowanie tych, tego klatkarzu, nie? Yy, I w związku z tym, stary, wróciłem do tych wysokich, i momentalnie, nie? To jest jak, jak, jak ręką odjął. Momentalnie ustabilizowało się na 120, stary, także, no to także, także, także, wiesz, to, to, to... No to już, jest, to jest no to ciekawe, płynnie nie. przejdźmy w takim razie, w co ostatnio grałeś, w co ostatnio grywasz, no, wspomnieliśmy o Monster Hunter Wilds, no nie, nie miałeś okazji wcześniej o, o, o tym tytule wspomnieć. Monster Hunter. No to jest y, seria bliska twemu sercu, szczególnie też te takie części, e, jak, jak chyba Monster Hunter Stories, tak? Na, na, na Nintendo. Ja speech. nie ukrywam, że słuchałem waszej rozmowy y, z Rafałem. Ale miałem mm -hmm. wrażenie, ja wiem, że z czego ono wynika. Ono wynika z tego, że Rafał nie grał po prostu w Rice yy, mm -hmm. i jakby pominął ten Rise, tak? Yy, w swoim, bo pamiętam też przy okazji mojej fascynacji Rajs, on, on też wspominał, że, że tam powiedzmy nie chce znowu w to wsiąknąć i tak dalej, i tak dalej. nie? Więc ja miałem, takie, ja, miałem, żeby... ja miałem takie wrażenie, że po prostu pewne rzeczy, wiesz, Waltz, nie jest, nie odnosi się stary do y, y, Wilds, przepraszam. Nie odnosi się do, nie chcę mówić Monster Hunter Worlds, więc powiem do Iceborna, tylko, tylko Monster Hunter Wilds jakby wynika z, rzeczy, które się pojawiają w Monster Hunter Wilds, są jakby prostym, y, w prostym, w prosty sposób rozwinięciem rzeczy, które były już w Rise. I, I tak jak ludzie narzekali, że Rice jest bardziej, ja pamiętam, pojawiały się takie głosy, że jest bardziej lightowy i tak dalej, no to Wilds jest jeszcze bardziej lightowy, nie, jakby w, w tym podejściu do tych walk, ale ja nie, dla mnie to nie jest wada akurat, nie, ja, ja uważam, mhm. że, e, no stary, no mi się genialnie gra w tą grę, wiesz, ja, ja teraz zacząłem sobie eksperymentować z różnymi broniami, e, i, bo w, w Rice grałem przede wszystkim na Dual blade, e, na Twin Blades, to się nazywa, Twin Blades. Mhm później zacząłem z Lancopałem eksperymentować, który też mi się bardzo podobał, w ogóle nie grałem z łukami i uważałem, że łuki są nie, jakby jakoś nie rozumiałem w ogóle, że, że one są w tej grze natomiast teraz zacząłem przede wszystkim zacząłem grać stary, z, w ogóle tak grałem na Playstation z Glewią, tą, tą owadzia Glewia i to jest stary, genialna zupełnie wiesz, mhm. broń no i, a teraz w ogóle zacząłem stary grać z y, tym y, długim mieczem, taką kataną jakby, czy daj kataną w zasadzie, tą taką, wiesz, tą, tą taką długą, tym, tym, tym jednym mieczem takim yy, i ku, a, y, łuk w ogóle jest kapitalnie zrobiony w tej grze. Jak mi się gęba cieszyła, stary, jak, jak się przesiadłem na łuk i zacząłem sobie się bawić łukiem, odkrywać te kombosy, odkrywać to w jakiś sposób. No, y, pamiętam Słuchałem waszego podcastu, pamiętam jak ty mówiłeś, że tam tu robisz tą bronią i zanim ty już wykonasz ten cios, y, to wiesz, tym jakimś tam długim mieczem czy toporem, to ten wróg ci zdążył uniknąć. No tak, no ale właśnie to jest specyfika grania tą no tak. konkretną bronią. Ty mhm. się musisz nauczyć teraz, jak ef efektywnie antycypować ruchy przeciwnika, ruchy twojego bosa. No, żeby znaleźć ten optymalny moment i optymalną pozycję, kiedy ewentualnie zaatakować. Więc to jest też element pewnego skilla, którego zdobywasz, w miarę jak uczysz się grania tą czy inną bronią. Nie? No i oczywiście gram teraz też tym rogiem łowieckim. Stary, to jest o, jest pytanie. Tam, w sensie. tam się robi. Tam się robi. Grasz na saksofonie takim wielkim, na przykład, nie? I, i, i wiesz, i wy, wystukujesz te melodie, a potem zamieniasz te melodie i sposób w jaki grasz w kombosy, yy, które gdzieś tam się dzieją. No, to, jest, to, jest, to jest w ogóle czachadymi stary. Ta gra jest tak. Tylko to wszystko było w Rajzie, nie? Znaczy, oczywiście ten, ten gameplay poszczególnych broni się tam jakoś zmienia, jak najbardziej, ale, ale w sensie, że na przykład w Rajzie tam miałeś te nie pamiętam jak to się nazywa, ale te w Wordcie jeszcze w tym wcześniejszym miałeś tą linkę taką, nie? W Wild'sie, w tym w Rajzie zrobili tą taką, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale te miałeś te kablobaki takie, o to się nazywało, nie? Że, mm -hmm. że i z nimi wykonywałeś część kombosów. A z kolei tutaj już jakby bardziej jest to skoncentrowane na twojej walce, i w ogóle gra jest dużo bardziej dynamiczna. Wiesz, dużo bardziej, no ale jest świetna. Nie super gra. Jakby ja jestem, dla mnie, dla mnie to jest kozak. Już tak nie chcę wiesz, przynudzać o tym. No, czy grałem, grałem w twojego ukochanego Asasina. No to, to, to zaraz będziemy rozmawiać tylko chciałem powiedzieć... A jak na przykład postaci, się ostatnio to, to dowiedziałem, postaci, że Assassin's Wild. Creed... Na przykład się ostatnio dowiedziałem, że Assassin's Creed, u jednego ze znanych, zocnych, szacow, bo sami mi linka, szanowanych e, blogerów Wideoblogerów e, wideoblogerów polskich... E, Yy, na karcie za bodajże 6 tysięcy laguje mu, że się wszystko zatrzymuje, że tekstury się nie doczytują. Znaczy, ja mam kartę dużo tańszą, bo moja karta <głos> ja pamiętam, pewnie jest półtora. No bo ja też jest dużo I, tańsza, moja i połowa. I ja jestem kosztuje. zachwycony. Znaczy, to będziemy o tym rozmawiać. I tylko chciałem powiedzieć, zapytać się, mhm. a jak ci się podobają postacie w Wild? Czy to nie jest jednak skok yy, dosyć duży, jakby na plus? Jak te postacie wyglądają w porównaniu do poprzedniej części Monster Hunter? Czy jakby się przyłożyli tutaj. Ale, że nie możesz zrobić no, brzydkiej ale, ale postaci, w Wilde, na przykład ale w Wilde, Nie, nie, ale Wilds, y, przepraszam, nie Wilds, y, Walt y, miał bardzo dobrą grafikę i potem jak się pojawił ten Rise na Switcha, no to Rise, wiesz, no z uwagi na to, że był na Switcha, no to wiadomym jest, że w stosunku do Warsa to była pewna, pewnego rodzaju degradacja graficzna, ale z drugiej strony to był też pewnego rodzaju powrót do korzeni Monster Huntera, który się wywodzi z gier y, na konsole przenośne, nie? Więc, mhm. y, więc na tym Switchu miałeś po prostu tą wersję przenośną. I ta gra rzeczywiście na tym Switchu pięknie chodziła, stary, w 30 klatek, ale jakie stabilne 30 klatek. Wiesz. No właśnie, Natomiast ja, oczywiście ja wraj wsuwio. zagrałem troszeczkę, ale już w wersji na pc nie, bo tam e, przez jakiś czas no w Game Passie był. No, cały czas, ja I to było widać, sq. że to jest podciągnięta gra z, y, ze Switcha, więc ona nie oczywiście, zrobiła na mnie takie wrażenia. No, no, no, tak. Jak później się okazało, że zrobiło na mnie Wild, właśnie to, to pierwsze takie... Ale właśnie wow, ty jesteś damian taki, tak kurcze by że ta grafika, no ale... Rise? Pograj po sobie w Rise. No, Rise ma zajebisty gameplay. No, mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja w Rise utopiłem dobrze ponad 100 godzin, jakbym sumował czas ze Switcha, z PC-a i, i, i pewnie ciutkę z PlayStation bo też na PlayStation 5 kupiłem. Mm -hmm. No wie. ale dobrze, no to w takim razie wspomniałeś Assassin's Creed, Assassin's Creed Shadows. Ja bardzo dużo mówiłem, bo to były takie dosyć pierwsze wrażenia, można powiedzieć, bo to mm -hmm. ja prawdopodobnie wtedy, kiedy Yy, nagrywałem yy, z Rafałem ostatni odcinek, to czy byłem na pewno chyba dalej już niż ty, bo ja już miałem Jaskę, już, już mogłem yy, tym naszym drogim samurajem... No ja 16, yy, no, 17 godzin w tej chwili wbiłem, bo dużo nie grałem ostatnio i ja cały czas ja cały czas go nie spotkałem jeszcze. ale jestem już na quescie, który do niego ponoć prowadzi. Takie, takie I to jest chyba najlepszy, yy, żeby ci nie zdradzić ale moim zdaniem to jest to jeden z takich z lepszych fragmentów, że w ogóle ta gra ma kilka tych wyreżyserowanych momentów, które są na poziomie właśnie tego, co mieliśmy w Gozo Tushima. Tych takich naprawdę świetnych momentów i, i e, ja, ja mam jakieś 30 godzin no i pewnie na palcach jednej ręki bym te, tych momentów policzył. Dlatego, że to są naprawdę takie y, y, y, sytuacje, w których może, może nawet nie chodzi o to, że podejmujesz decyzję, bo tam wiele rzeczy jest jednak. Jeszcze nawet nie wiem, czy ty gasz w tym trybie, jak wybierałeś sobie na początku. To chciałeś mieć opcje dialogowe, czy grałeś kanonicznie według tego, jak powiedzmy, twórcy sobie wymyślili. Tak, ja grałem Te kanonicznie, jak twórcy sobie wymyślili Aha. z dialogami. Czy odcinasz się od romansów na przykład, bo podobno romansów nie możesz robić właśnie wersji. No ale ja chciałem poznać, wiesz, mnie interesuje Assassin's Creed, mnie interesuje gra w takiej formie, w jakiej ją twórcy sobie no, no, tak, rozumiem. zaplanowali. Więc no, jakby, rozumiem. Wiesz, jakby się okazało, że to jest jakiś tam Barabara bara i, i oglądanie gwiazd na dachu, to niestety nie w twojej wersji przygody. To niestety, to cię ominie. Ale nie tak wiem, w... ja nie wiem, no nie spoiluj, no nie wiem, nie wiem, może nie, nie, tą twórcję jakiś romanse przewidzieli, sytuacje, na przykład y... Yasuke z y... Odą Nobunagą. Tak, tak, no miłość do y... samuraja, do swojego pana, to miłość, jest taki y... klasyczny motyw y... Katany. Ale, y... znaczy... Ale dla wiesz, dla mnie, może Katana na ta przykład miał mhm. ten Jaskę, czy tam nie wiem jak ty mówisz na niego. Jaskę. Jaskę. Jakoś tak dziwnie na niego mówisz. Jaskę to mi w ogóle nad. Nawet... Nie, dlatego, że ja się nauczyłem, właśnie, bo ja tego nie, nie mogłem zrozumieć, dlaczego. Po prostu... S.U. Japończycy nie, tego U nie wymawiają. I po prostu to U jest silent, że się tak wyrażę. Jest nieme. I są oczywiście nazwiska i tam imiona, których się to S.U. wymawia, ale dlatego się mówi jaski. I w w ogóle będzie słyszał, że jaskę to nie jest Naoe, tylko nałe. o co chodzi? że tam jest dużo rzeczy, które po prostu słyszysz, jak oni wymawiają. To, to nie musisz te. No, że, ale ty ja grasz rozumiem, wersji wersji ty grasz, pamiętaj. A ja gram wersy wersji właśnie tej takiej najlepszej. Więc ciężko mm, mi jest o, wychwyci wychwycić jaskę o, o, o, o, o, o, o, o, No tak, tak, nie no, ja sobie nie... Ale no, właśnie ciężko mi jest to wychwycić, że oni tam mówią do niej... E, no, mm. Ale oni mówią noe chyba, wydaje mi się. No nie wiem, jakoś tak... Noe, no, no, no, no, no ale to nie, nie o to chodzi, bo to taka... Ten, no, możesz mówić Yasuke. No ty mówisz no, ja o wersji amerykańskiej. To powiem, wersji amerykańskiej to tam... nie no, niektórzy mówią A w Amerykanie też czyta Pielsocki. Tak. A to był. To ja Piłsudski. ostatnio oglądałem mecz i gdzie, gdzie były nazwiska polskich Wolesa. piłkarzy wymieniane, ale połykali cały ten Owski. I to był mhm. Frankowski. Nie, Frank. Frankowski. Frankoki. Zamiast Frankowski to było Frankoki. Frankoki. Frankoki. Lewandowski. No I ja mówię, zobacz ci polscy komentatorzy, tam Borek i tak dalej, to oni zawsze tak muszą iść no starają i. starają się. Faioes, Cristiano Ronaldo. Wiesz, to, to, to, to najlepszy takie? jest, najlepszy jest, wiesz, ten e, Szpakowski, Ronaldo który zawsze, jakby, tak się tłumaczył, że on tak zawsze robił tedy, tylko z jakiegoś. Ja pamiętam stary. On wymawia, słuchaj, to on jest znaczy, Messi zły jak dotyk. Radomna. Słuchaj, to jest ten zły dotyk e, i, i, w, i tak naprawdę wpływ, jaki ci ludzie mają na nasze życie. E, jak byłem dzieciakiem i w reprezentacji Anglii grał taki piłkarz, bramkarz. Który się nazywał David Siman, ale Szpakowski przez jakiś czas czytał go David Shiman. Ja nie wiem skąd mu weszło, że tam jest Shiman, ale ja wtedy byłem dzieciakiem, ja tego nie wiedziałem, jakby nie, nie miałem pojęcia, jak się czyta te nazwiska i tak dalej, więc ja przyjąłem za dobrą monetę, że to jest David Shiman i pamiętam, jak parę lat później Szpakowski jednak, nie wiem, może ktoś mu zwrócił uwagę, może, może się tam robił, dowiedział, może to czytał, może do FIFy to się nauczył. Tak, i, i zaczął mówić, ale też w meczach, w telewizji zaczął mówić David Seaman. ja pamiętam, że ja dostawałem, naprawdę, mnie to tak wkurzało, Mówiłem, jaki Seaman, to jest Seaman przecież. No, no to ja ci kiedyś, nie, czy ja kiedyś nie wspominałem tej anegdoty, że jak ja zacząłem, yy, znaczy jak ja poznałem Groton, to ja poznałem w yy, wersji takiego oryginalnego audiobooka. I tam nie było, że ktoś mówił Peter, tylko Pitaja. Pete tam było dużo takich nazwisk, które było czytanych mm -hmm. inaczej. Nie? A generalnie było tak, że, że Martin zapisywał po prostu w inny sposób, ale imiona, które normalnie jak wymówisz, to brzmią tak jak istniejące. Tam Peter, Jamie i tak dalej. Tylko to była pisownia inna. Ale on to to Pitaya. Tam było... I ja miałem tak, i później oglądałem film, to ja nie mogłem po prostu skojarzyć, ale gdzie jest ten Pitaya? Gdzie jest ten Pitaya? Jest jakiś inny ten, ale nie ma tego Pitaya. No i to jest kwestia tego, że jak ktoś taką... Z taką enfazą, tak dobrze to wiesz, tak zrobi, no to, to, to, to nie kwestionujesz tego, nie? że, że to tak powinno być. No nie? I kto wiesz, na przykład, wiesz, yy, w dzielnicy, w Leeds, w której urodził się. Yy, czy tam. Nie, wiem, on jest. A nie, Rotterdam. Kto? Nie, no dobrze, to Rotterdam to jest yy, South, yy, South Yorkshire to może tam się tak wymawia Szymon, nie? I Szpakowski był kiedyś tam na tym, ale później... No może. Ktoś mu powiedział, że nikt nie wie, o co chodzi, jak mów Simon po prostu, nie? Albo inaczej, no nie? <grytanie> te, ale y, a propos właśnie tej fabuły, tych, że są te momenty, które, które sprawiają, że y, y, znaczy te, te wybieranie dialogów nie ma takiego większego znaczenia, to tak, tak powiem, ale y, no są te momenty, które faktycznie, że jak tak sobie obejrzysz tak kanonicznie, to one mogą robić wrażenie, bo się nie, nie wytrącają z tej narracji. Aczkolwiek bardzo rzadko, jak jest naprawdę taki dramatyczny moment, to musisz dokonywać jakichś wybiorów dialogowych. No nie tam, tam na pewnym etapie, no powiedzmy, że, że był taki moment, w którym e, mogłeś na przykład, nie wiem, wybaczyć, lub nie, ale i tak jakby rozwiązanie było jedno, nie? To, to jakby taka uda tego, tego tej, tej swobody. Aczkolwiek wiesz, powiedzmy, e, też nie, pewnie na dłuższą metę, ciężko powiedzieć, że tak warto dla, dla w Assassin's Creed Shadows dla, dla fabuły grać, nie? dla tych kilku momentów. To jest, to jest dla mnie gra yy, trochę jak Zen, bo ona tak pięknie wygląda. Ona ma takie niesamowite wrażenie. Ja sobie włączyłem na chwilkę, yy, tak pograłem może z godzinkę, dwie, Assassin's Creed Mirage. I widać, że ten Mirage jest jednak technologicznie jeszcze zahaczony o poprzednią generację. Mimo, że Gram na PC? Nie, czy z to z ja się z tobą wstępnie. nie zgadzam zupełnie. Wiesz, tak? co, ja ja, ja aż, tak, aż tak bym nie powiedział z Miraż. Dla mnie Miraż grałem w niego yy, swego czasu. Kurczę, na PS5 to chyba nie grałem, ale grałem na, na rogu yy, i tam miałem wszystko też mogłem ustawić na, no chyba że w tym sensie, bo też mogłem ustawić mhm. na wszystko na wysokie ultra yy, detale. I, I bardzo fajnie ta gra wyglądała. Nie, nie. Ja, znaczy i widziałem te te, to nie, no stary. No. Zresztą w ogóle... Znaczy, ale chodzi ktoś... o to, że Mi Mirage to jest gra, która wyszła na nie tylko na, na nową generację, czyli PS5 i Series XS, ale ona też wyszła na Xboxa One i PlayStation 5 więc no, okay, ona ale, po prostu ale... jest gdzieś technologicznie zakorzeniona. Ale Shadow to już no, jest ta nowa ładnie, wersja. Wiesz, no, to, ale to są niuanse, stary. No ok, no, niuans, no nie niuanse. masz tego... Moim zdaniem to są niuanse, to znaczy no nie masz tego, tak jak mówisz, tego rozproszenia światła, które masz w, w Shadows, ale w dalszym ciągu ta gra wygląda, nawet jakbyś to wyłączył, to nie ma jakiejś strasznej tragedii moim zdaniem. No ta gra wygląda ok, stary, ja, ja aż, tak, aż tak nie dar tutaj szat, że, że to jest niegrywalne czy, czy coś, nie? Yy, czy, czy, czy szkaradne, na przykład. Ja bym tak nie powiedział. Ja, ja się z Tobą. Ja, ja się tu nie zgodę. No, nie, nie, nie, tylko to chciałem powiedzieć, że nawet w tej płynności ruchu, bo yy, ja wiem, że, no, no, no, że, okay, ja że, by, że ten wiesz, swój ale... ulubiony YouTuber dużo takiego nitpickingu zastosował i faktycznie śmierci Wiesz, bo chciało, że a propos YouTuberów, jakieś... to, to powiedzmy, stary, to ja, ja ci powiem, to co Ci napisałem, ja mam takie wrażenie, że wielu z nich yy, ustaliło swoją opinię na temat Assassin's Creed Shadows. Tak. długo, długo przed premierą. Z uwagi na te różne doniesienia, na te różne jakieś tam dziwne sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Ehm, natomiast w A momencie, teraz, kiedy się okazało, że recenzje, ta gra wyszła i nie ma aż takiej tragedii, że, to, że jakby wiesz, no, takie ja mówię, nie, dla mnie, ja nie jestem taki, tak entuzjastycznie nastawiony do Shadows, ale z drugiej strony Jestem w stanie zrozumieć, że pewnie sam mógłbym w tą grę też długo pograć, jeszcze przez dziesiątki godzin, bo to jest taki gra narkotyk, nie? Taka kruplóweczka, którą sobie w żyłkę wbijasz i sobie po prostu. i sobie grasz, nie? Tu sobie odblokujesz y, jakieś znajdźki, tu sobie wejdziesz na tą wieżę, tu sobie tam powalczysz, tu sobie troszeczkę pchniesz fabułę do przodu. Mm -hmm. Mi się gameplay lub generalnie to, co ci pisałem, kompletnie nie podoba. W sensie ta walka mnie zupełnie nie przekonuje, to skradanie jest. Y, mega yy, podużytkownika i tak dalej, ale z drugiej strony nie ma aż takiej tragedii. Wiesz, to jest takie, nie wiem, dla mnie to jest mm -hmm. takie 7, 7,5 na 10, mm -hmm. może z uwagi na grafikę bardziej, nie? Yy, to jest jakby przyzwoite, nie? Bo ja się nie? tak nawet Ucz to, co tak, to, co mówisz, to jest właśnie bardzo istotne, bardzo, ma bo jest granie w gry powiedzmy trybem takim naturalnym, tak jak mówisz. Właśnie Grasz, kiedy masz ochotę, godzinkę nawet dziennie, czy coś takiego i taką grę przechodzisz powiedzmy nie wiem, trzy miesiące, czy cztery. A jest ten typ, tryb tak zwany recenzencki, który sprawia, że ktoś musi szybko tę grę przejść, bo musi napisać recenzję, albo musi o tym powiedzieć. Wiesz, na takiej zasadzie, że chce tę grę przejść. Nie, nie wiem że pograć chwilę i, i od razu się opowiadać, tylko chodzi o to, że przejść. I nagle w ciągu, nie wiem, tygodnia kompresujesz te 50 godzin rozgrywki w tak krótkim czasie i faktycznie to jest tak, że no te wszystkie zamki zaczynają wyglądać podobnie. Że te wszystkie y, skradania, te akcje, to, czy jakieś te, te, te wszystkie te mini gry wyglądają podobnie i zaczyna po prostu to być nudne. A jak sobie właśnie tak mówisz, z skoku, bo już grasz od dłuższego czasu. Jeszcze nie poznałeś Jaskę, nie? Nie miałeś tego spotkania, takiego... Znaczy poznałeś na początku, ale jeszcze powiedzmy nie było tego momentu w fabule, w którym on już staje się dla ciebie taką grywalną postacią do... między... i wtedy możesz się przełączać swobodnie między Jaskę a Nałę. Tego jeszcze nie masz. Ale chodzi o to, że po prostu ty sobie grasz tym trybem. Jakby nie zmuszasz się do tego, że musisz grać i, i ten. I dlatego na przykład twoja opinia jest o tyle istotniejsza niż na przykład kogoś, kto... kto, kto, kto, kto powiedzmy, musiał tą grę przejść w ciągu tygodnia i żeby szybko nagrać film, to że po prostu wiesz, mówisz te, to, co czujesz, no, w pewnym no, normalnym no, okay, podejściem. Okej, no to, to jest, to jest twoja, twoje spojrzenie. Ja, ja po prostu, wiesz, mi tam nie zależy na tym, czy ktoś tam się z moją opinią liczy, czy nie. Ja bardziej mówię, w, wiesz, w kontekście tego, że mm. dla mnie, tak jak ja sobie na to patrzę z boku, tak. y, to mówię, no jakby tragedii nie ma. Nie mm -hmm. jest to jakiś, nie wiem, święty gral gamingu, ale też nie jest to jakaś totalna katastrofa, nie? nie? Nie jest to. na... I wiesz, i mam wrażenie, że te procesory się przegrzały tym, tym wszystkim krytykantom i oni zapomnieli, jakby. Okej, okay, okazało się, że, ale oni się już nie mogą wycofać, nie? Bo przez miesiące nagrywali, że Ubisoft już leży na kolanach, że wszystko jest już kolanem, wiesz, sprzedane, tak. że już tam przyjdą chinolek. Nie jakaś negatywna informacja, tak, że ten Tak, i oni się sami w tym za kała pućkali, stukę, wiesz, zapędzili, nie? Tak. To jest, ja to rozumiem, jest trochę że... tak, jakbyś, wiesz, tym, tym Jeepem gdzieś w terenie wjechał zbyt dużym rozpędem w jakieś Bajoro i teraz za bardzo nie możesz się wycofać, no bo bez pomocy kogoś no, ta linka cię nie wyciągną więc co robisz? No brniesz dalej w to bagno, nie? Tak. A, wie, a najlepsze jest to, że gdyby to było bez tego właśnie, że, że nie mieli tej potrzeby, żeby później, żeby teraz wyłapywać jakieś takie drobne rzeczy nieistotne, które na przykład im się tylko pojawiły, a nie innym, żeby, żeby tę te, całą tą negatywną opinię, którą wcześniej wyrażali, żeby ją teraz jakby usprawiedliwić, że, że nie potrafią powiedzmy tak powiedzieć tak szczerze, że w sumie na początku było faktycznie, zapowiadało się, że, że ta gra może nie wypalić, ale koniec końców ani to nie jest absolutny krap, nie? taki G, no ale też nie oszukujmy się, to nie jest też, yy, nie wiem, yy, nie wiem, najlepszy Assassin, jaki, jaki był stworzony, czy nawet powiedzmy gra roku. Dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że po prostu udało się znowu zrobić grę i to też ci mówiłem tak prywatnie, że od, od czasu właśnie Starcraft 2 która mnie po prostu tym światem urzekła po tym jak to wygląda, że, że abstrahując od samej rozgrywki to chodzi o to jak, jak graficznie przedstawiono po prostu no, mnie. Ale ja, że ja to powiem, robi wrażenie niesamowicie. Ja, ja ci powiem, że ja bym na przykład chciał żeby na przykład Rise of the Ronin Miał taką grafikę jak Assassin's Creed Shadows, a Assassin's oh. Creed Shadows miał taki gameplay jak Rise of the Ronin. Wiesz, exactly. bo mi się wydaje, że dla mnie. Yy, mówię. Y, jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że może nawet ja sam będę jeszcze do tej gry wracał i będę, ale na razie jak ja kompletnie nie czuję takiego ciśnienia. Wiesz, 17 godzin jest ok. Nie ma tragedii. Nie mam potrzeby grania. Grafika jest super. Prześlicznie to wygląda, ten świat jest wygenerowany, naprawdę jest, jest, jest przepiękny. Myślę, że też, że wiesz, że co też jest ciekawe, że bo oni oczywiście przesuwali tą premierę i, i jeszcze ją przesunęli w tym ostatnim punkcie o kolejnych tam parę miesięcy, yy, to na pewno można powiedzieć, że spożytkowali to na kapitalną optymalizację, bo ja mam wrażenie, stary, że ta gra jest naprawdę świetnie zoptymalizowana. Yy, wiesz, w yy, tym. tym. Mm -hmm. Tak. Myślałem, że Cię zatkało. Znaczy ja, ja to już powiedziałem jaką mam kartę. No nie, trochę mnie zatkało i trochę mnie, internet mi padł na pół sekundy, ale, ale Właśnie poczuję e, jakiegoś laga. Był był, był, był mały lag, ale na szczęście ten rubber banding zadziałał i, i w, w ciągu sekundy wszystko, co powiedziałeś zostało prze, przetransportowane na łączach. Ale nie, do, właśnie ta optymalizacja jest bardzo dobra. Ja mm, nie wiem, Jakbym to miał porównać na przykład do, do tych ustawień na, na PlayStation 5 Pro, powiedzmy. Ja, Jakbym jak to odniósł. Ale ja mam i właśnie ten Ray Tracing i wszystko mam ustawione na, na wysokie. I włączyłem sobie ostatecznie DLS, tam chyba w trybie jakości, żeby mieć taką już taki spokój, że jak gdzieś faktycznie będzie jakiś taki wymagający moment graficzny, że najwyżej mi ta grafika, powiedzmy ta rozdzielczość, nie? na chwilkę mi mi e, siądzie i to przeważnie mi się tak zdarza, że jak wejdę w jakieś takie gąszcza tych, tych, tych, tej, tej, tej, tej flory, w te krzaki, w jakiś bambusowy las i nagle okazuje się, że ja nic nie widzę, to to, że to jest rozmyte i nagle ta rozjecha mi teraz spada, to nawet y, bardziej realistyczne jest, nie? Ale... Nie wiem o czym przecież... mówisz Damianie, bo ja, ja gram w wersji natywnej i jakby nie mam żadnych takich Aha, w ogóle nie mam teraz FSR-a. Nie, nie, nie, no. w ogóle z tego nie korzystam stary. Mam stabilne 70 latek z wszystkim na ultra, co się da stary, wszystkie paski no. i jakby... Nie, no, ja tylko chciałem podkreślić, bardzo, że nawet bardzo na przyjemnie, takiej przyjemnie, bardzo płynnie słabej mi się w to gra. Ale nawet na takiej słabej karcie jak ja mam, Yy, mhm. jakby graficznie to i tak wygląda, moim zdaniem, lepiej niż, niż to, co widziałem właśnie w Digital Foundry na konsolach I paradoksalnie, nawet jak widziałem jakiś filmik na Digital Foundry, jak mówili o optymalizacji tej gry pod te słabe karty, słabe procesory, to i tak mi się wydawało, że oni jakoś zaniżali. Bo strasznie jest jakaś taka, yy, że, że trzeba mieć to 60 klatek, nie? Że ten, Wiesz co, ja, zdaniem... ja powiem ci tak. Yy... To wszystko zależy, stare, z tymi 60 klatkami, bo to tak naprawdę zależy od tego, czy będziesz, czy, czy tak naprawdę, czy, czy masz, czy korzystasz z FreeSync Premium, czy tam Nvidia, tam się jakoś inaczej nazywa ten, ten, ten system, mhm. tak, czy ten odpowiednik tego VRR-a na PC cie czy masz monitor, który to obsłuży, więc, więc wiesz, więc to jakby... Te spadki zależą, jakby to, czy ty odczujesz te spadki poniżej 60 klatek, no to zależy tak naprawdę od tego, gdzie, na czym to wszystko odtwarzasz. Natomiast generalnie, jakby. Czy ja zrobiłem jedną rzecz, żeby nie odczuwać tych spadków mhm. klatek? Wyłączyłem sobie ten licznik klatkarza, w tego, ten, wiesz, ten Afterburner, czy jak to się, ta MSI, nie? ten Riva Tuner, czy jak to się nazywa, to wyłączyłem, żeby nie widzieć, nie? Bo wtedy miałem te. Tak jak na przykład na Steam Decku, pewnie na. na na Rogue mogłeś sobie włączyć, że ci pokazywało tam obciążenie procesora, obciążenie. No tak, CPU. nie, no to ja mam to. to, to ja, ja, tak. ja to włączę tylko, wiesz, tylko w przypadku AMD, w przypadku Radeonów, to czy adrenalina, się, adrenalin się nazywa ten, mhm. tutaj te sterowniki, wiesz, ta aplikacja do tego, no to ja oczywiście mogę sobie w czasie rzeczywistym odpalić ten, tak samo jak na, na rogu i, i wiesz, i też śledzić, mhm. ale równie dobrze mogę sobie też w ogóle to olać i potem sobie spojrzeć yy, na, na TT, więc ja na przykład nie bazuję na tym, co ja widzę, bo tam wiesz, czasem to fluktuuje nie wiem, z 80, 70, i tak dalej, tylko ja wolę sobie spojrzeć, wiesz, na to podsumowanie. Nie mam teraz tego pod ręką, to, to jakby nie mogę spojrzeć, mm -hmm. ale y, i na tym teraz bazuję, wiesz. Co mi, pokazuje, co mi pokazuje w tych raportach takich adrenalina, gdzie sobie mogę każdą grę jeszcze dodatkowo y, gdzieś tam zoptymalizować, nie? Y, Jakbym chciał. No ale to wiesz, to jakby wydaje mi się tak delikatnie mówiąc, że jakiś tam zapas, ten mój sprzęt na future proof ma, więc, tak, więc jakby tak. ja tutaj się specjalnie nie martwię. Mm, mm. Aczkolwiek no to... jest to fajne uczucie, wiesz, takie, że, że sobie odpalasz bez, bez krępacji wszystko na maksa. Nie? No ale bo, bo też jak rozmawialiśmy, to powiedzieli, że tak czyścisz tą mapę, czyli masz trochę tej przyjemności w tym, nie mówię, że w czyszczeniu mapy, tylko w, tym, w tej eksploracji tego świata, nie? Znaczy, że, wiesz, że... nie no to mi się załącza taki tryb gra Ubisoftu, nie? Aha. Tylko wydaje mi się, że znowu, no, w tym czyszczeniu mapy, w tym wszystkim mm, Wiesz, ale, te, ale, taki... ale, ale, ale tych znaczników jest zdecydowanie mniej. Jest, mimo, jest że ale, tych, tych ale pamiętaj, że w tym czyszczeniu mapy mhm. jest jakby to wszystko zależy, czy ci się podoba ten gameplay lub ja bym tak powiedział. Mhm. I tobie się podoba, więc pewnie masz y, troszeczkę lepsze odczucia. Mi A tak średnio. To też może być tak, że jak się zmieni u ciebie bohater, przynajmniej tymczasowo, to też będziesz miał troszeczkę inną grę. Mimo, no ale że, ja nim grałem y... trochę na początku, wiesz. Y... Na, znaczy, no, no tak, ale y, wiesz co, na przykład i, i dla mnie, dla mnie na, y, dużo łatwiej przez długi okres gry było właśnie granie nałe, bo po pierwsze jest, le, lepiej się porusza, w sensie dynamicznie, wiesz, y, szybciej biega nie ma najmniejszych problemów z, z, z przeskakiwaniem, że wskakiwaniem na jakieś większe murki, ma tą linkę do wspinaczki, którą też możesz rozwinąć, więc później jak na te pagody tych zamków się wspinać, no to to jest, to jest łatwizna, nie? I jaskę tego nie zrobi. Nie jest za ciężki. No jak, jak nie ma jakiegoś takiego alternatywnego sposobu, żeby wejść na, taką, na ten punkt obserwacyjny, na tę wieżę, no to właściwie to, to, to nie ma sensu, żebyś tym Jaskiem chodził. Ale Jaskę, jest po prostu czołgiem, samurajem. I jak miałem taki moment, że byłem trochę znudzony tym, że jednak faktycznie ona jest, jak to się mówi, szklaną armatą, to wchodziłem właśnie jaskę do takiego zamku i zaczynała się zupełnie inna gra. Zaczynała się taka, taka, taki slasher, taki wiesz takie, takie rachu-ciachu, gdzie, gdzie po prostu czułem się niesamowicie potężny. Ta gra zawsze się skaluje. Słuchaj, no, ja to sprawdzę i, i wrócimy na kolejnych podcastach do tego, ale wydaje mi się, że yy, odszczekam najwyżej, yy, ale wydaje mi się, że, że, że nie, że, że to tam za dużo nie no jest. Nie, no ja w ogóle interesji. teraz doszedłem do takiego momentu, że yy, ja właściwie, mój, mój nawet gameplay trup się trochę zmienił, bo ja dużo eksplorowałem, poszedłem w ogóle na zachód. Tam, tam nawet mnie specjalnie, wiesz, bo to jest tak, że ta gra a propos tych znaj zna znajdźków, ja, ja nie grałem w Valhalle, ja nie wiem, czy ten system śledzenia postępów jest, yy, był taki sam w Valhali. Czyli nie masz jakiejś tam listy questów i co masz robić, tylko masz te takie kółka yy, No w walhali, miałeś, miałeś yy, w Valhali miałeś totalnie takie kółeczka i jakby, wiesz, punkciki na mapie i tak naprawdę w momencie, kiedy do nich doszedłeś, yy, no to wtedy odkrywałeś, czy to jest jakiś quest poboczny, czy to jest coś tam, ale wydaje mi mm. się, ja teraz nie pamiętam. A ale to, to mówisz że... o no mapie, nie? Nie, nie mówię o tym, że masz ten, tą zakładkę cele. Tak, tak, bo ty, ty mówisz o tej zakładce cele, ja nie pamiętam, stary. Ja... No właśnie. I tu muszę jak powiedzieć, to że było to jest ciekawe, no nie, bo, bo to tymi okręgami masz jakby tworzony, masz ten główny okręg, gdzie masz do pokonania no, tą grupę. I to też jest zawsze tak, że jak znowu zauważyłem jak miraż, zawsze się te gry zaczynają od tego, że dochodzi do jakiejś tragedii i Nami, przynajmniej przez jakiś czas, kieruje chęć zemsty. Tylko y, moim zdaniem to, to jest źle pociągnięte, że w ogóle nie czuć tego, to co na przykład moim zdaniem było czuć chyba w Ghost of Tushimę, w tym bohaterze bo of że tam cały czas ten, ten taki, taki wewnętrzny jakiś taki, nie wiem, taki ból jakby się czuło, no nie? A chyba, że ja też nie pamiętam dobrze Ghost of Tushimę. A tutaj, moim zdaniem, czy nałe, czy Jaskę, to oni mają takie momenty, że ty w ogóle zapominasz, że ona... ja bym powiedział inaczej, taki... stary, z Ghost of Tsushima. Ghost mhm. of Tsushima, mówię, ja, ja wracam do gameplayu, stary. W Ghost of Tsushima yy, może ta walka też nie była jakaś specjalnie spektakularna, poza jednym, że mogłeś przed walką yy, jakby wywołać tego swojego przeciwnika, i miałeś A, tą tak. taką, ten taki quick time event, że musiałeś, w, jakby wiesz, yy, pojedyny, wykazać tak, się tak. refleksem, tak, w tym pojedynku i mogłeś tak naprawdę jednym krótkim, yy, quick time, powiedzmy tak to nazwijmy na potrzeby tej dyskusji, quick time mm -hmm. eventem, chociaż to nie był oczywiście taki klasyczny quick time event, yy, ale mogłeś po prostu wykończyć kilku gości, którzy cię zaatakowali, i zakończyć całe to spotkanie. Tak. Yy, świetny, świetny, to było stary, to było filmowe, to było stylowe, to było samurajskie, to było japońskie, to dawało ci taki niesamowity vibe, nie? Yy, z drugiej no. strony Rise of the Ronin, który był taki bardzo growy, w sensie, że ta postać czasami miała wrażenie, że się ślizga, ale ten gameplay, ta walka, to było takie, no tak, dobra, to zrobili to zrobiły Japończyki. Nie? To wiadomo, to czujesz, to czujesz. te, te no, wiecze, no, walka, te, walka ten film yy, w Roninie to przede wszystkim było bogactwo. Znaczy w ogóle była bardzo trudna. Przynajmniej nie, dla mnie. Bo, nie, bo ja... nie, nie, nie. Znaczy, ja, ja, ja się że czuję że zażenowany, mówić, no. jak ty tak mówisz, bo ja mam takie wrażenie, że czy w porównaniu do Ronina, y, Ronina, to w Shadow jest, walka jest banalna. W tym sensie nie no, Shadow, wiesz, stary, to, no, mów, Nawet nie chodzi mi o to, że ona jest banalna. Wiesz, to, że, że ci wrogowie nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia, to jest jedno, ale ona też moim zdaniem zwyczajnie gameplayowo jest nieciekawa. I ona jest, nawet nie, nie trzeba porównywać tej gry mhm. pod względem walki od razu do Ronina. Możesz ją porównać do Tsushima, stary. No nie ma tej, nie ma tego takiego, tej soczystości takiej, tej, tej mięsistości, tego, tego właśnie, tego takiego poczucia, wiesz, tego, tego feelingu, że, że to jest samuraj i że on staje do walki i on teraz, wiesz, no nie ma tego, stary. Znaczy, moim zdaniem znaczy, tego jest, nie jest, ale, ale to jest oczywiście moje odczucie. Moim zdaniem znaczy, tego nie nie, moim zdaniem masz rację, bo... Y Chodzi mi o to, że dobrze, dobrze mi przypomniałeś o tym właśnie, o tych, o tych pojedynkach. O tym, wy, że mogłeś po prostu wyzwać na. No ale to jest, właśnie, wiesz, stary, ja, ja pamiętam, A tutaj że. To, tego nie ma. Tak. To było, słuchaj, tak fajne, To było tak fajne, że ja w którymś momencie w grze, dla samej frajdy, wiesz, tego i tego poczucia, tego jak w tym zwolnionym tempie, ty macha tym odbija ten cios, wiesz, tu zadaje jeden, drugi, trzeci, wiesz, oni padają. Stary, jaki to był feeling, jakie to było. No było takie, wow, to są samuraje, stary. Tak. To jest walka. Znaczy tutaj, tutaj masz, tylko właśnie to jest to, że tu nie masz tego, tej, tej preambuły, nie wiem jak nazwać, tego, tego, tego, tego wstępu do tej walki, mhm. który mógłby właśnie być tak interesujący. Tu wszystko się rozgrywa, znaczy ja nie wiem, yy, jaki masz tam poziom tego, tej, tej wiedzy i na jakim, na jakim poziomie jesteś, jeśli nie chodzi wiem, o te drugi, umiejętności dodatkowe. trzeci. Takiego. No to jeśli trzeci, to już możesz mieć dużo tych umiejętności zblokowanych, ale chodzi o to, że jest bardzo dużo tych takich umiejętności specjalnych, które, które powodują, że, tylko że to jest właśnie wszystko w takiej, znaczy tego w ogóle nie trzeba tego korzystać, bo możesz y, właściwie, jak grasz nałe, no to rolki, uniki i uderzenia, rolki, uniki i uderzenia. Nawet nie musisz uczyć się porować, nie? bo parowanie też jest w sumie banalne, nie? I masz, masz jedyne tak, tam... To, to tak, takie bo nawet tam nie ma takiego ucieki. specjalnego timingu, stary, wiesz, takiego okienka, nie? Bo, bo jakby... W większości... znaczy jest na te niebieskie te uderzenia, jeśli jest seria, to wtedy ten timing jest ale, ważny, Ale bo... ja zauważyłem, że to nie jest... Ta... Znaczy, no nie wiem, dla mnie to nie jest trudne, żeby to sparować. To no nie, nie, mi się, nie, to... to nie tam, tam nie, to nie ma, że musisz że odpowiedni śleni, takich... tak jak było z, z wroninie, tak. Ale chodzi mi, że w takich grach, wiesz, jak, jak Elden, na przykład, nawet nie, no to masz wyraźną różnicę między blokiem a parowaniem. A tutaj jakby nie ma tego rozgraniczenia. To nie ma znaczenia, czy ty długo przytrzymasz, czy niedługo, czy tam klikniesz. Jakby wystarczy, żebyś to po nie, no prostu bo, czy, bo masz dwa rodzaje tych takich ataków. No nie, czerwony nie, nie możesz go sparować, chyba że masz umiejętność. I Jaskę na przykład ma Nie umiejętność mówię o czerwonych, sparowania. ja cały czas mówię o tych niebieskich. Chodzi mi o znaczy, to, że. Nie, nie, chodzi nie ma... mi o to, że, że, że, że podkreślam, że, że to jest tak, że faktycznie y, możesz mieć tak, że nawet nawet te czerwone jesteś w stanie zablokować. Nie? Nie, że sparować, no jesteś, zablokować. Ale, ale tylko że kosztem utraty jakichś tam punktów życia, nie? no Tylko właśnie to później się zmienia z umiejętnością, ale chodzi mi o to, że, że faktycznie e, to jest dosyć uproszczone, nie? ale bardzo mi się podoba, w momencie kiedy masz tych przeciwników więcej, żonglowanie tymi umiejętnościami, bo masz tą adrenalinę, która ci się buduje, te punkty adrenaliny i później wykorzystujesz ją do wyprowadzenia tych ciosów i one są znaczy, wydowiskowe. Wiesz, Tam, ten moment, w którym, w którym na przykład zadajesz ten taki śmiertelny cios, to wtedy nie wiem jak nazwać ten efekt taki, który, który jakby wybiela ci, przynajmniej taka jakby plama wyskakuje, wiesz, tego ekranu, że on ci się zmienia, jakby mm -hmm. to był naszkicowane. No te skill, po prostu wybierasz, to tak atak, taki specjalny, nie? Tak. I, I też jest coś takiego, że jak na przykład spotykasz tych takich przeciwników, których musisz właśnie tą metodą w sobie skrytobójczą, no nie? Bo to jest tak, że masz No nie, no tak, jakiegoś, no, oczywiście, no to, to tak. wtedy masz takie wprowadzenie filmowe, wiesz, jak, jak, jak, jak wiesz, najazd kamery, zwolnienie, nazwa, nie? Podpis, kto to jest. I później przychodzi do walki. We wszystkich Assassinach tak było wcześniej. nie? Ale wiesz, tylko y, znowu wracając do, do, co chciałem powiedzieć, bo też znowu słuchałem waszej rozmowy z Rafałem odnośnie tych Assassinów i, i on tam wspominał o Assassin's Creed 2 i tak dalej. Ja w dalszym ciągu jestem, ale może, z uwagi na to, że tak jak ty kupiłem Ubisoft Plus Aha. żeby sprawdzić wiesz, tego y, Shadows y, chyba sobie zobaczę, czy i sobie ściągnę, ale pierwszego Assassin's Creed a. Bo ja cały czas, stary, uważam, że, że pierwsze Assassin's Creed dla mnie, ja pamiętam, słuchaj, pierwsze trailery. Ja pamiętam pierwsze yy, zapowiedzi tej gry. Yy, wiesz, krucjaty, yy, yy, Bliski Wschód, Jerozolima. Yy, rozumiesz? I, i, I ten zabójca, który zabija tych krzyżowców, wiesz, tych, tych, tych, tych wszystkich, którzy przyszli ich tam okupować, Nie. Yy, to nawet w tamtym pierwszym Assassinie. oczywiście wiadomo jest, że to się tam troszeczkę wszyscy oczekiwali, że to będzie skrytobójca, cichy morderca i tak dalej, to się okazało, że to jest bardziej taka platformówka pokroju Prince of Persia, nie? tylko w, w tym takim świecie 3D gdzieś tam rozwój tego Prince of Persia w stronę mhm. y, y, stronę takiego wiesz, y, biegania gdzieś tam po mieście i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, stary, nawet mo można, można nie lubić tego gameplayu ale jednak ten ich pomysł wtedy na tą walkę, że jesteś otoczony kilkoma i zawsze cię jakiś atakuje i masz ten taki powiedzmy quick time event, że musisz nacisnąć odpowiedni guzik. Moim zdaniem i to, jak to później wyglądało w akcji i potem to, jak to, słuchaj, zainspirowało y, twoją ulubioną grę Batman Arkham Asylum, bo Batman dokładnie tak system walki w Batmanie jest żywcem wyjęty z, z pierwszego Assassin's Creed'a. Znaczy, ja bym, ja bym sobie rozwinien. dał palec uciąć, może bym palca teraz nie miał, że, że walka w pierwszym asasynie była inna, później wyszło Batman Arkham Asylum i nie. oni chyba już w drugiej części zrobiły. No to ja też właśnie... bym sobie dał nie nie, to ja też bym sobie dał palca. Uczyć, ja bym powiedział, że, że Batman wpłynął na na, na asasyna, nie, a nie, nie asasyna nie. Batmana. Moim zdaniem Batman rozwinął yy, asasyna mhm. pierwszego. I... No to, to, to będziemy sobie później to jest do pa. sprawdzenia, słuchaj. No ja sobie tak. ściągnę tego w takim razie, jak powiedziałeś. Ciekaw jestem, czy będzie dostępna na Ubisoft Plus y, polska wersja Assassin's Creed, bo nie wiem, czy pamiętasz w polskiej wersji Assassin's Creed, tego pierwszego, nie. między innymi, dasz y, twój ulubiony aktor polski, Daniel Olbrychski, y, podkładał głos. No widzisz. Nie pamiętasz, ale ty, ty, tylko nie, nie, niestety nie. Tego, tego starego tam szefa. Ty, ty, tak. y, tylko wiesz, tylko to może być taki case trochę jak z, y, y, z tym Skyrimem, nie? Że, Ale zauważyłeś jedną y, rzecz, bo no. jak odpalasz Assassin's dla tego Shadow, to ci się włącza to menu, trochę jak w stylu tego, co masz w Call of Duty, że możesz sobie wybrać jakąś inną część Call of Duty, niekoniecznie tą, którą mm -hmm. akurat zakupiłeś, nie? To więc teoretycznie jak nie masz, no to odniesie no tak. się do sklepu, żebyś sobie kupił. Tak, tak. Ale nie ma tych klasycznych asasynów. Tam. Ja nawet nie wiem, czy tam jest że nie zatrzymali się, nawet nie czy tam jest Black Flag. To jest. Nie, ciekawe, nie, wiem, nie, czy, nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. nie ma, Że tam są tak właściwie, to można powiedzieć, że chyba Origins, Odyssey jest tak, Valhalla, jest ten Shadow, jest Mirage, ale nie, nie ma tych właśnie tych starszych. I nie wiem, z czego to wynika. Może po prostu nie, nie, nie, nie, nie za bardzo odstają, no nie wiem, co jest, co jest nie tak. Ale nie, wiesz, wiesz co mi nie, trochę przeszkadza w tym, w tym Shadow? Chociaż staram się już o tym nie myśleć, bo, bo dochodzę do wniosku w Shadows, że to jest, że to jest po prostu inny już graże, że to już jest tylko naklejka do tytułu, że to jest po prostu RPG w Japonii, a nie Assassin's Creed. Ale że... co, nie no, ja, ja uważam, że to, akurat uważam, że decyzja yy, Ubisoftu, żeby tak to zrobić, bo, bo tak jak słusznie zauważyłeś, pierwszym Assassin's Creedzie i w tych pierwszych Assassin's Creedach gdzieś tam, nie wiem, do, do Valhalla pewnie, bo w Mirage już jest odejście od tego, yy, no to jakby miałeś zawsze dwie narracje, nie? Miałeś... I ja pamiętam, że to był ten taki spoiler w pierwszym Assassinie, jak się okazywało, no, że tak naprawdę... Dokładnie. To nie jest, że to jest historia zabójcy, coś tam, tylko jest jeszcze druga, Desmond, równoległa no opowieść w świecie współczesnym, gdzie ci templariusze do dzisiejszych czasów walczą z tymi asasynami. Tak, i ten Desmond I ty... Miles. Ta, który, tak, który, i on tam który ma, który ma tego obciętego palca i w ogóle, tak. i tak dalej, nie? I jakby, I ja pamiętam, jakie wtedy... rozczarowanie było, nie wiem, z którą to częścią było, co się okazało, że wcale nie trzeba odcinać tego palca, a tak, Ale zrobić... Ja, ja pamiętam, Aha. słuchaj, ja pamiętam, że, że wtedy jakby... Ja sam w ogóle wtedy, jak myślałem o tym, że, że to była taka fajna metafora yy, jakby właśnie zanurzania się w grach komputerowych, tego eskapizmu związanego z graniem w gry, czyli Aha. jakby ten Desmond Miles wchodzi w Animusa, żeby doświadczyć jakiejś historii, która się dzieje wieki temu, oczywiście tam jest to powiązanie niby genetyczne i tak dalej, ale powiedzmy jest to, jest to jakby przeniesienie się do jakiegoś takiego alternatywnej, jakiegoś systemu, takiego yy, mhm, tak. wirtualnej rzeczywistości, w której jakby doświadczamy yy, powiedzmy tych, tych, tych starych lat, nie? Mówiąc krótko, no tak jak gracze robią, generalnie grając w gry, czyli naszym animusem jest po prostu, nie wiem, konsola, komputer, Nintendo, cokolwiek i my po prostu siadając za każdym razem przy komputerze i wybierając, nie wiem, RTS-a, wybierając FPS-a, wybierając jak, jakiegoś RPG-a, Baldur's gate -a, cokolwiek, za pomocą tego narzędzia, tak jak Desmond Miles za pomocą Animusa, wchodzimy w zupełnie inny świat. No, kapitalna metafora tego eskapizmu. I teraz, yy, to co zrobili teraz, wiesz, w Assassin's Creed Shadows, no to jest w zasadzie, yy, to jest w zasadzie, stare yy, jakby, jakby powiedzenie, okej, okay, to my już nie musimy tworzyć tej alternatywnej rzeczywistości, tylko logując się do Assassin's Creed Shadows dzisiaj, ten animus jest jakby twoim menu, w którym tak. częścią komputera, w którą ty sobie wybierasz, okej, okay, ja sobie wybierę dzisiaj historię yy, tą japońską. Ktoś sobie wybierze historię yy, tego, yy, nie pamiętam jak się nazywał boh bohater Mirage, nie? Kurczę, w ogóle Jak? Basim. Jak? Basim. Basim, basim, basim masz rację. Czy, czy, czy wejdziemy tam w tą opowieść o, o Odyssey, czy, czy, czy... Mhm. Origins, nie? Tak. I, I jakby wiesz, i, i to mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch, żeby tak już znaczy, Tak, znaczy ja, ja, ja to rozumiem, bo ja też uważałem, że, wiesz, że no. zrobienie z tego właśnie, jakby tej, tej mety wykorzystanie w tym wszystkim jest... A to jest mi się w ogóle nie to... podobało, stare te historie w tym, tym, jakaś taka, ja, ja się czułem strasznie wybity, w Walchali szczególnie. Ja się czułem strasznie wybity, Aha. stary, tym, że gram, gram, gram i nagle wszystko znika i ja się przenoszę do, do, wiesz, do jakiejś kompletnie innej rzeczywistości i teraz w ogóle oglądam jakąś niedorobioną współczesną historię, gdzie jakiś koleś, który wygląda jak, nie wiem, Jeff Kili w okularach, mi opowiada o tym, co się wydarzy, nie wiem, w tym współczesnym świecie. Absolutnie. Może w sensie. faktycznie to była taka decyzja, że że, która wpłynęła na to, jak, ta, jak, jak potraktowali ten wątek, znaczy nie, nie mogę powiedzieć współczesny, wiesz, ty, nie, ty jeszcze nie spotkałeś Jaskę, ja jeszcze nie miałem sytuacji, w której wyszedłbym z gry do Animusa. Wiesz, Ale mi się wydaje, w... że tu nie wyjdziesz. Znaczy, jest wyjdziesz. coś takiego, że w tej, w tej grze y, w ogóle podróżujesz tak, po świecie, no zbierasz jak tam licze, jakieś... Zbierasz, zbierasz klucze, glicze, ale tak, tak. To u, ja usuwasz, uzerz, gliczę, tak, tak, tak. I to zbierasz, zbierasz punkty, które, za które później wymieniasz, które wymieniasz na nagrody. Nie? I tam są te trzy takie e, zadania, które czy tam jakby nie wiem te postępy, nie? trzy jakieś tam kategorie, już nie pamiętam dokładnie, co, co tam jest. I wydaje mi się, że jak po prostu zamkniesz jeden taki, e, zbierasz wystarczająco, żeby zamknąć tam jedną historię, to coś ci się odpala. Ale z tego co słyszałem, to jest mocno rozczarowujące. Widzisz. To jeszcze by było pół biedy, ale ja nadal nie wiem, co w tej grze tak naprawdę jest asasynowego. Oprócz tego, że na wejściu do jaskini i na pudełku, które nałe straciła i próbuje je znaleźć, był znak właśnie asasynów. No wiesz co, ja mam wrażenie, że, że to jest chyba niepotrzebne, słuchaj, takie, takie znaczy, zastanawianie tak, się. Okay, bo, mi się wydaje, bo mi się wydaje, bo mi się wydaje, że Y, trzeba przyjąć y, za dobrą monetę, bo, mhm. bo jak mówię, mi się ta zmiana, y, odejście od tej historii w tym animusie, mi się to podoba. Bo, bo szczerze powiedziawszy już dawno te, te asasiny, tak naprawdę wiesz, od, od, od tego pierwszego asasina, nie wiem, mnie już męczyło to wracanie. No mhm. kurczę, no, chcesz mi powiedzieć, że dla ciebie w jakikolwiek sposób była ciekawa historia, która się działa współcześnie, dla mnie, czy w Assassinie II, czy w Brotherhood, czy, czy później mm -hmm. w Black Flag, dla mnie to było w ogóle niepotrzebne wybijanie gracza z rytmu, wiesz, niepotrzebne wybijanie z tej fajnej opowieści, czy, czy, czy, czy, czy z tego takiego, w tej imersji, w tym świecie, który, który właśnie jest tym, yy, tą taką jakąś interpretacją, wiesz, tego, yy, tej przeszłości, nie? I mm -hmm. No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest dobra zmiana akurat i ja, ja, ja zupełnie nie tęsknię, jakby nie mam problemu z tym, że seria jako seria Assassin's Creed odchodzi od, od tej narracji, od, te, od tej części fabularnej, która się dzieje współcześnie. Uważam, że to jest dla mnie super, bardzo dobrze. Czyli znaczy ja, ja, ja żałuję tylko tego, że byłby taki pewien potencjał, tylko znowu nie wiem, jakby oni mogli to zrobić. Ale, ale to już były stare ja Musiałbym to zdradzać. A propos tego, co było może Jakieś nie Black trójkąty, Club, coś... jakieś stare, nie, nie, wiszące levely, bieganie po jakichś takich niby wymyślonych przez jakieś nie wiem. grałeś w Unity i wierzysz tę dzieje. Grałem w Unity. A przyszedłeś, to no, pamiętasz, chodziło o to, że. Nie, przyszedłem, znaczy nie przyszedłem Ale tam w... były takie momenty, że te misje nadal jakby przenosiłeś się, ale do współczesnego Paryża. I były y, rzeczy, które widziałeś w tej grze, których. Y, nie widziałeś normalnie, no bo, bo, bo okres innych historycznych, pewnych rzeczy jeszcze nie było zbudowanych, nie było pewnych budynków, i to mi się podobało, nie? że tutaj mógł być jakiś taki potencjał, chociaż wiesz, no wymagałoby to też sporo pracy, nie? Co by było, gdyby jakiś taki fragment, nie wiem, Tokio się pojawił i tam miała jakaś taka współczesna misja? Wiem, że to jest. To by trzeba było jakoś zaplanować, więc i to mogłoby totalnie nie wyjść, więc. Ale myślę, tak jak mówisz, to by trzeba było zaplanować i to musiałaby wymyśleć jakaś naprawdę tęga głowa. I na pewno stary, to jest nierealne w obecnym Ubisoft, stary stary tak. wszelki szacunku, wiesz, tam po prostu nie ma ludzi kompetentnych do zrobienia tego w dobry sposób. W związku z tym mam wrażenie, że jakby mhm. pójście w stronę, ok, Animus. Twój komputer de facto jest animusem, bo zalogowałeś się przez Ubisoft Plus, wchodzisz sobie w, w to logowanie, wybierasz sobie Assassin's Creed Shadows mhm. i teraz przenosisz siebie sam czy sama do, do tego świata feudalnej Japonii i teraz jakby zanurzasz się w tej opowieści. Mi się to dużo bardziej podoba niż mhm. jakby przeniesienie tego, tego jakby wkomponowanie tego animusa w część taką fabularno-narracyjną jakby tej gry. To no znaczy, ja, ja wolę, żeby ten animus był metanarracją, która się dzieje w menu, niż żeby był drugą nogą całej opowieści. No tak, Nie wiem, czy... Tak. czy a jak, jak Ci a, a jak się robi? podoba ten element inny, taki współczesny? Bo tam jest na przykład dużo takiej nowoczesnej muzyki. Oczywiście to później jakby to znika. To jest dużo, tego jest na początku. Nawet niektóre już są stylizowane. że to Tam sobie odpowiedziałeś na pytanie... Sam sobie odpowiedziałeś w zasadzie na pytanie, bo mówisz, że to jest na początku, więc to jest po to, żeby ci recenzenci, którzy sam zaczną grać, żeby zobaczyć, o, o, to takiego Tarantino, to takiego Tarantino. W Kilbilu tak było. się odchodzi. Później, te, te, później jest więcej ambientów, później jest więcej takiej muzyki, no, Ale ja bym wiesz, powiedział, stary, bardziej tradycyjnej. Ale słuchaj, ale w Kilbilu ta estetyzacja nie polega tylko i wyłącznie na tym, że, że jakby pokaz używamy w tle takiej muzyki. Yy, tylko w Kill Billu ta estetyzacja wiąże się, yy, nie wiem, czy pamiętasz Kill stary, jak, jak w Kill Billu Tarantino operuje nawiązaniami do mangi, do kina klasy B. Yy, mm -hmm. Wiesz, ja, znowu, yy, też o tym rozmawialiście, Hattori Hanzo i ty mówisz, o, to ten słynny japoński kowal. Ja nie wiem, czy nie on był się... kowalem, stary. To, że on był kowalem, to jest już, yy, nie, że tak nie, powiem, to że, jest za nie ale Cię nie, nie to chodzi mi o to, że z, to jest, to jest już tarantinowskie stare. To Tarantino ci powiedział, że on był kowalem. Natomiast on, zdaje się, chyba był po prostu. Mm, czy wiesz to Pojawia się chyba właśnie, yy, nie wiem, Hanzo, Kowal, coś takiego, wiesz, takie nawiązanie do, mhm. do tej postaci. Znaczy, wiesz, no, ja, ja to też, nie wiem, wspomniałem, że żałowałem, że nie, nie mam takiej wiedzy na temat tej feudalnej Japonii jak ty, bo ty momentalnie... Nie, znaczy, nie, nie to Może przesadźć. to po prostu pamiętałeś z Ronina i z ma lepiej. Ale dla mnie, wiesz, to ja nie mogę sobie y, tych, tych nazwisk przypomnieć, jak się wymawia, bo oczywiście te Toguawa, czy Toguława, czy... Dokugało. Toguga, tak, czy, czy y, Oda, Nobunaga, że te, te imiona po, w pewnym momencie, czy te nazwiska, w końcu ci się gdzieś wyryją w, w, w głowie, ale jest dużo takich rzeczy, których nie jestem w stanie wyłapać, nie? Bo mhm. jak się pojawia jakaś postać historyczna, to ona, ona jest zrobiona w... no też, też jeszcze nie, do, nie, nie spotkałeś na przykład, nie? Sioguna nie spotkałeś, nie? Nie byłeś na, na, na, na, na zawodach sumo, więc jeszcze nie widziałeś takich, takich kamiało tych, tych postaci, no nie? Historycznych. Ja jestem ciekawy, czy będzie ci łatwo je wyłapać niż mnie, bo ja, ja na przykład w ogóle nie kojarzę. Ale staram się, ja się czasami nadrabiać stary... te kodeksy. A czytasz sobie te kodeksy? W ogóle one są nie. pięknie wydane nie. z takimi tradycyjnymi grafikami, i, i muszę przyznać, że no tam jest sporo takiej wiedzy, nie? Tylko że to też jest tak, że pytanie jest, ile czasu chcesz spędzać na no nie na czytaniu takich rzeczy? I czy, to to czy to jest? stary jest nie zagrać jeszcze w y, grę o małpie. No bo tam tam to jest jednak Chińska. Ale tam są też takie kod... No. <laughs> chińska <laughs> historia mnie nie interesuje. Japońska, tak, tak. To tak. tak. Ja, Japonia to tak, tak. <laughs> tak, tak. Chińczycy to wiadomo. To powiedzieliśmy gra o Dziś no nie? Dziś nic ale ciekawego. wymęczyła mnie ta gra, stary, powiem ci szczerze. Ale, 60 ale, godzin, ale... Ale słuchaj, ale 70, jesteś, ale, ale... I dlatego mówisz, że to jest taka w ogóle banalna gra dla ciebie, ten rok. Nie, rol. nie, ja nie mówię, że jest banalna, stary. Tylko, że wiesz, ja, na, ja mówię tak, to jest tak... Wielka fascynacja. Potem mnie stary strasznie, strasznie przeorała ta gra, ale teraz jak już trochę odpocząłem, wiesz, te rany się zagoiły i tak dalej, to naprawdę myślę pozytywnie, stary, o tej grze. Na, na, naprawdę uważam, no, że naprawdę Chińczycy, wiesz, bo, bo mówi tam o, chińskie, nie? No tam Taki chińskie... toksyczny związek, ale w sumie fajne ale powiedź, nie, Ale to wiesz, ale to, bo my mówimy zawsze, że wiesz, że tam chińskie, nie? Made in China, nie? No to wiadomo. Oczywiście kiedyś to bardziej tak było, nie? Bo dzisiaj to wszystko jest praktycznie made in China, nie? Ale... Ale yy, ja pamiętam, wiesz, myślę, że ty też to pamiętasz. W czasach naszej, naszej młodości to było tak. Made in China, a tu nie, nie, to jest w Stuttgarcie składane. To jest niemiecka robota. Stary, to, to niemiecka robota zawsze była over. oczywiście japońska jakby była ponad wszystko, nie? Ale, ale, ale mm. made in China, to, to, to, to wiesz. Nie... No teraz to wiesz, teraz wszystko jest nadal made in China, chociaż no mówię no, tak, to nie tak, tylko tak, w Chinach jest. Tak. Tylko jest design In Kalifornia I no się ludzie tak, na to szybko to, to... nabierają, bo, bo, bo właściwie nie ma żadnego gadżetu, żadnego sprzętu, który jest masowo produkowany, który był produkowany gdzieś indziej niż, niż w Chinach. O, no stary, my, to... karty, karty Magica czy Pokémonów nie są drukowane w China. Są drukowane, stare w... E... chyba w Holandii wydaje mi się. To no, już musi być taki pewnie proces zmechanizowany, że. Nie, nie, oczywiście, to tak to jest, ale ja podejrzewam, że to też jest wynika stanie. z tego, że, że jakby poszło to do czajna, to, to byś miał zalew rynku, wiesz. Chociaż jest zalew rynku, do, szczególnie to poko. Nie, nie, no kurczę, yy, najpierw, że te budlegi, czy jakieś takie karty podrabiane, czy tym drukowane własnym sumtem, to jak. To jest jak z tymi Rolexami, nie? Możesz kupić podrubę Rolexa, znaczy tak jak widziałem, nie? Że możesz kupić podrubę Rolexa taką za. za nie wiem, 60 euro z, z AliExpress i to wygląda jak G, nie? To, to mm -hmm. A są takie podróby za 600 euro, no nie? To nadal jest, yy, wiesz, kroplą w morzu, tam jedna dziesiąta, jedna dwudziesta ceny takiego prawdziwego Rolexa, ale faktycznie dla, dla kogoś, to po prostu postawi takie dwa zegarki obok siebie, to na pierwszy rzut do oka one wyglądają identycznie, nie? I niektóre karty. Wiesz, mi się zawsze podoba, bo jak. jak no, może nie tak, że kiedyś siedziałem w Magicu, to, to kiedyś to byłem, tylko miałem taki moment parę lat temu, że oglądałem kanały o Magicu, jak otwierali te stare, jakieś klasyczne boostery i tam się podniecali, że, że jakieś, nie wiem, tego czarnego lotusa, wiesz, mhm. wyciągnęli, nie? I, I wiesz, ktoś dał za jakiegoś boostera alfy czy bety do Magika no nie wiem, 10 tysięcy dolarów i później liczył, czy, czy w ogóle te karty, które odkrył, to mu się... Wiesz, zwróciło to, że otworzył tego, ten booster, bo ten booster momentalnie, w momencie kiedy go otwierałeś, to on już tracił na wartości. Bo tam, nie wiem, bo ostatnio widziałem taki, taki, takie, e, taki, e, takie otwieranie takiego boostera, gdzie połowa kart w boosterze, który kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, nie no, bo jest, jest 30-letni zapakowany, połowa to były landy. W ogóle to jest masakra, nie? No ale ostatnia ta karta to była taka, że po prostu gościowi drżały ręce, no nie jak to zobaczy, po prostu. Więc, więc jakby, wiesz, wyciąnął tego, tego, tego... Znaczy, nie, to nie był Lotus, tylko to były te takie, takie, te, te Vox, nie wiem, już zapomniałem, jak się nazywa. Ale w każdym razie była cenna karta, nie? Mhm. Ale generalnie jest tak, że oglądałem te kanały i tam, wiesz, sprawdzaj na tą spężystość tej karty. Bierzesz kartę do Magicka i zrobisz tylko takie, wiesz, blum, to, to, to czujesz, że to, jest, że to jest właśnie ta karta magicowa. Bo masz jakieś te podróby tych kart, to one to. czujesz, jakby to była jakaś tekturka, jakieś te. Bo jakieś kupiłem w ogóle Pokemony, karty do, do Pokémonów w jakimś chińskim sklepie i byłem w szoku, że one kosztują nam, nie wiem, euro 50 za. Za, za paczkę kart, no, nie? A to są takie podróby. W Polsce też no. możesz to kupić, nie wiem, za 10 złotych i masz, nie wiem, 50 kart czy 500. Tak, ale to, to od razu czujesz, że to jest po prostu, wiesz, ten nawet odcień z tyłu, no nie? Na, no, na, na no to jest jedno z metod rozpoznawania, tak. Tak, że to jest, to jest, to jest, to nie, znaczy wiesz, ale tak jak mówię, no dla kogoś to może nie mieć znaczenia, no nie, bo to, to jest... No tak, ale... Ale, ale wiesz, ale te podróby na przykład mają takie efekty, że nie wiem, yy, pamiętam, że to też gdzieś, yy, gdzieś kiedyś oglądałem na jakimś takim filmiku, że ktoś pokazywał te właśnie podrobione karty i tam, yy, nie wiem, karta tego, yy, yy, kurczę, nie pamiętam jak on się nazywa, Ketcham czy ketchup? Nie, nie z ketchup, to na pewno tak? ale tego, tego głównego bohatera, nie? Yy, yy, z, z kreskówki, gdzie, gdzie podstawowa zdolność tej karty twój przeciwnik przegrywa grę. <grym> po prostu i, i w ogóle to jakieś mi przypomina, tam... przypomina, była taka jajcarska Anglut, an, an czy an, an, coś taka była, były takie jajcarskie karty do magica i na przykład mm -hmm. jedna, z, jedna z kart była taka, że weź kartę i podżyj ją na ile chcesz kawałeczków, później podróż do góry i wszystkie karty, na które opadną te, te kawałki tych kart, zostałem no nie? To, to wiesz, no. Ja rozumiem, że, że to nie jest jakaś turniejowa karta i tak dalej, ale mi, no, mi byłoby szkoda potargać, nie? Bo ja zupełnie do innego podchodzę, ale jakbyś trwał i, i ktoś coś takiego zrobił, to byłoby ciekawe, nie? Że na, na turnieju ktoś po prostu pozbywa się tak karty, ale wygrywa wtedy właśnie w ten magiczny, sposób. magiczny no sposób. Ale już to, to nie możemy skończyć, jak chcesz e, opowieść o Shadow i to najwyżej kiedyś jeszcze wrócimy. Może za, za parę tygodni, może za parę miesięcy, zależy, jak ta się historia. E, Albo nigdy wiesz, bo to. Przyjemność ja na ile... tą grę przejść, ale tak już e, zauważyłem, że wszedłem w tą pułapkę że nie chcę się spieszyć, nie? To nie jest tak, że gram codziennie po 10 godzin czy tam po 5, tylko gram sobie w ten, ten Shadow, wiesz, tu godzinkę, tu dwie i czujesz, że cholera, zdałem się złapać na tą pułapkę abonamentu, że nie skończę tej gry przed upływem tego miesięcznego abonamentu. Więc będę musiał jeszcze jeden miesiąc wziąć przedłużyć i wtedy będę musiał skończyć to miraż i przynajmniej skończyć outlos. I, I tak to się może ciągnąć, nie? Więc... Y więc to jest taka niebezpieczna jednak pułapka tego. A to nie, jest tania, to nie są tanie rzeczy. 18 euro, nie w kij dmuchał. Yy, znaczy wiesz co, ja, ja, ja zupełnie poważnie zacząłem myśleć właśnie o, o wróceniu do, do Outlaws i, i może spróbowaniu yy, skończenia tej gry, yy, bo ja absolutnie nie wierzę w to, że tam coś zostało naprawione. To znaczy tam mm -hmm. jakby słyszałem, że tam ludzie powtarzają, to, to jest taki, wiesz, taki yy, yy, yy, Taka, taka miejska legenda, że tam niby coś poprawili, ale tak naprawdę, gdzie nie spojrzysz w internecie, to okazuje się, że nic nie poprawili. Że oczywiście tam jakieś są zmiany w tym gameplayu i tak dalej, ale to w dalszym ciągu jest kupa, nie? Tylko, tylko ja tak sobie myślę, że wiesz, że yy, jakby Shadows to jest po prostu tak, jak mówisz, ta tablica, i, i znowu, ja 16 godzin robię sobie różne questy, i niespecjalnie mm -hmm. się skupiam na tym, co jest ważne, więc nie doszedłem jeszcze do tego y, wątku y, z tym y, czarnoskórym samurajem. Y, a z drugiej strony mm -hmm. właśnie y, Outlaws, które jest jakby dużo, dużo bardziej skoncentrowane na opowiadaniu konkretnej historii, wydaje mi się. I, i, i ja to bardziej wolę. Wiesz, tak samo, tak samo w, y, tak samo było w tym y, w Ghost of Tsushima, czy. Czy nawet w Rise of the Ronin, że ty jakby jasno miałeś powiedziane, to jest twój główny wątek fabularny, natomiast mhm. wszystko inne co robisz to są jakieś aktywności poboczne, w Assassin's Creed Shadows tego nie ma, jakby wszystko jest wrzucone do jednego wora i tak naprawdę z jednej strony ktoś powie, no super, twórcy ci pozwalają mhm. smakować tej historii jak chcesz, no ale dziękuję, przez to też zatraca się moim zdaniem yy, no właśnie jakaś tak. taka... Wiesz, no poczucie yy, świadoma narracja, poczucie... Tego, tego poczucie, ciężaru, tego tak, tego tak, historii. Tak, poczucie, wiesz, po, poczucie bycia częścią jakiejś takiej yy, bardziej świadomie skonstruowanej opowieści. Bo mm -hmm. tak naprawdę to, w którym tak. momencie ja spotkam tego jasukę y, wynika z tego, y, czy przypadkiem kliknę sobie na ten konkretny quest, y, który jest akurat questem głównym, czy w międzyczasie będę sobie robił wszystkie tak. poboczne, nie? Tak jak ja tam zacząłem zabijać jakieś tam gości, których... Y, tak jak ci mówiłem, że... Czy to jest też, że tak w pewnym momencie no, musisz natrafić, no, bo, bo no, no, też... No, w pewnym momencie natrafię, tak? Załóżmy, że wszystko wyczyszczę, zostanie mi ten jeden trójkącik do kliknięcia, czy tam kwadracik, no to kliknę i, tak. i zacznę to robić, nie? Ale... Y, ale ja w ogóle dużo bardziej wolę i, dużo bardziej, i w ogóle też mi się, znowu, że nawiążę do, do, do waszego ostatniego podcastu, jak, jak mówiliście o tym, że niby gra z otwartym światem, Black Flag, ale tak naprawdę gracz od początku jest prowadzony za rączki i tak dalej. No ale właśnie, to jest ta opowieść, to jest ta historia. Poza tym hmm. nawet w Assassin's Creed Shadows gra się nie zaczyna od momentu, w którym masz dostęp do otwartego świata, tylko gra się zaczyna znowu wąskim korytarzem. Który, którym tak. jesteś prowadzony do momentu, aż z niego wyjdziesz i wtedy dopiero ci się odblokowuje ten otwarty świat, tak? po którym sobie możesz swobodnie gdzieś tam mm -hmm. jeździć i... Yy, yy... No, na szczęście to nie jest długi element, ale stopy, wiem o co chodzi. To jest, moim Ta. zdaniem, czy to jest długie, czy to jest krótkie, to nie o to chodzi, bo moim zdaniem to jest tak samo długie, jak było... No w... bo ona robi dopiero wrażenie właśnie wtedy, kiedy ona się zaczyna otwierać, kiedy, kiedy dostajesz tą swobodę w tym świecie, bo moim zdaniem to zawiązanie tej akcji to jest takie, wiesz, też sztampowe, nie? że tam dochodzi do, do jakiegoś takiego spotkania. No, wiesz, Najpierw zaczyna się oczywiście od ataku, nie? my nawet dużo nie wiemy, bo to te, te, te elementy tej historii w retrospekcji poznajemy dopiero później. I to samo będzie z Jaskę. Też poznasz pewne te rzeczy. No tak, ale znowu. Jak będziesz odkrywał tą drogę, jak, jak to się stało, że on z. No tak, tak, tak. Nie z przybłędy, bo to nie chcę takiego słowa użyć, ale wiesz, przy, przy, przy, przypływa z tą, z, tą, z tą misją portugalską, nie? No, ale I nagle on tak jak... sobie zażyczył, żeby on był. Ale jak przy już nim? jesteśmy A... przy nim, to mm -hmm. ty mi o tym powiedziałeś, że to jest jakiś tam zmarnowany potencjał, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy. No stary, to jest jednak czarnoskóry samuraj. I czarnoskóry mm -hmm. samuraj wchodzi do wioski gdzieś zapyziałej wioski na, yy, że tak powiem, na yy, Zadupiu japońskim. I okej. Okay. Jakby nikt nie zwracał no uwagi, nie? nie? Jest to wszystko okej. Okay. No właśnie o to chodzi, że nie ma niewykorzystania. Ma, ma, nie ma, ale. Wiesz, w tej grze jest też dużo rzeczy, które, które przez to, że one są tak roz, rozdzielone, nie? to czasami właśnie jest trudno je śledzić, bo masz to budowanie sojuszów, nie? Tych, y, y, y, o, o, jakby, znaczy, Są te sojusze powiedzmy na mniejszą skalę, bo tam budujemy tą naszą kryjówkę, rozbudowujemy ją, bawimy się w te klocki, przyłączają się do nas różni ludzie, którym, których spotykamy dla których robimy pewne zadania i oni się nam odwdzięczają, no nie przyłączając się do nas. No ale też jest ten motyw właśnie budowania tych sojuszów na, na tą globalną skalę. Że kiedy decydujemy, czy, czy, czy z, z tym się wiążemy, czy z tamtym. Znaczy ja nie wiem, bo może to też jest łuda, bo może to też jest tak, że tak naprawdę nie ma takiego znaczenia, że wybierasz samuraja tam, czy nie samuraja, tylko nie wiem, dajmo, czy jak to się ładnie mówi, nie wiem. Nie wiem, tych... A czy B, że to jest ustalone, ale że, że wchodzi też ten taki konflikt globalny, nie? że wchodzą pewne, wchodzi ta pewna polityka, ale też moim zdaniem yy, ona nie jest ani w taki troszeczkę karykaturalny, przerysowany sposób zrobiona, jak to było na przykład w Roninie, bo tam były takie momenty, że, yy, że to trochę było przejaskrawione, szczególnie, że te postacie nie? były historyczne, ale już zapomniałem, jak się nazywał ten taki, ten oficer taki, co na początku z nim walczymy, a później on staje się jednym z naszych sojuszników. Ale wiesz... No, ale tak tam w Roninie to wiesz, to była cała taka konwencja, że tak naprawdę musiałeś tak. najpierw pokonać daną postać, żeby ta postać ci powiedziała, okej, OK, dobro, zostajemy kumplami. No nie, ale no to, to, Ale, ale wydaje mi się, że to, to też, też jest... głęboko. To jest sposób właśnie tego budowania w związku z towarzyszami. Te relacje i to, jak później na przykład yy, ta jedna z tych postaci, która... No, coś się z nią dzieje, to strasznie mnie to jakby to wpłynęło na mnie, że się tak wyrażę. Ja nie, nie wiedziałem, czy na przykład jest jakaś opcja, którą możesz w tej historii poprowadzić inaczej, nie? Albo na przykład czy jakiś romans nieskonsumowany, bo, bo, bo za szybko przeskoczyłem do tej historii. Niemniej ja wiem, że później masz, miałeś ten taki element do wracania do tych, do tych do, ten system taki do wracania do przeszłości, nie? I tam odgrywania pewnych rzeczy jeszcze raz, ale chodzi mi o to, że pewne rzeczy tam były trochę przerysowane, ale a tutaj znowu masz zbyt że zbyt realistycznie podchodzą do no tego No Ale wszystkiego, wiesz, ale, ale, że, ale mi się wydaje, że. Nie pozwolili jest... sobie taki element baśni w tym wszystkim. Ale mi się wydaje, że w Roninie tak naprawdę wszystko sprowadza się stary do. i, i tak samo w Assassinie. Wszystko sprowadza się stary do, do tego enigmatycznego gameplay lupa. I, I moim zdaniem to jest kwestia, no. Nie wiem, no. Zawsze to mówię. Jeden lubi ogórki, drugi gospodarza córki. W związku z tym ja preferuję gospodarza córki, więc wybieram y, Ronina. Mm. Ty wolisz ogórki? Proszę bardzo. Ale za to jakie ogórki, jakie ładne ogórki, jakie dorodne ogórki, jakie soczyste. Wy, polerowane ciemne, Tak, ze zmiennymi porami o roku, z, z zamrożonymi sadzawkami, po którymi możemy... No, stary, no. Skarczyć. Tak jak mówię, no. Wiesz. To tak to jest Grazen. Gra no ale dobrze, Juliuszu. W takim razie y, Shadows to jedno, ale czy jeszcze w coś grałeś? Czy, bo wiem, że parę, parę tygodni temu y, grałeś, chyba że już nie pamiętasz nic z tej gry, w Detroit. Hmm. Become, e, become human. Tak? O ja, to, to bardzo dawno. Bardzo dawno temu było. Yeah. Znaczy, wiesz, z Detroit mam, taką, y, mam takie przemyślenie. Love-hate relationship? Nie, nie. Jakby mi się podobała ta gra generalnie, wiesz, jakby konkludując, nie? Już, już w tej chwili nie pamiętam, mhm. ale, ale pamiętam, że tam jest taki motyw kurczę, tylko, tylko już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam jest taki motyw, że ten twój główny bohater oczywiście tam, wiadomo, to wszystko jest takie proceduralne, więc każdy może mieć, podejrzewam, troszeczkę inne to doświadczenie finalnie, ale tam jest taki motyw, że, że się spotyka taką postać jak już on, ten główny bohater dojdzie do tego, wiesz, obozu tych androidów, yy, tam, gdzie one się ukrywają i powiedzmy walczą o te swoje mm -hmm, prawa, no tak. i tam sobie jakby spotyka różne postacie i między innymi spotyka taką androidkę, która mu mówi, że yy, że ona, wiesz, yy, już nie pamiętam, czy ona mówi wprost, czy to jest jakoś tak między wierszami, ale yy, jakby tam się pojawia coś, taka sugestia, że ona była jednym z tych androidów, no takich do przyjemności, nie? To ja pamiętam stary, że w grze jak to się pojawiło, tej ja pomyślałem, nie, nie, ja muszę o. zgłębić tą znajomość, stary, że to, to na pewno będzie ciekawy, ciekawy element tej historii. Mierzał jakimś... się. No też to znaczy, wiesz, no miałem rację. <laughs> Natomiast <laughs> oczywiście no, to było podane na, na tyle, Bardzo na ile spełni, może być, tak. tak, na tyle, na ile może to być podane, stary, w, wiesz, w mainstreamowej grze, no umówmy się. Więc. Hmm. E, ale ale czy znaczy wiesz, ja, ja. Ja myślałem, żeby wrócić, bo ja nie wiem, czy jakaś wersja pc nie miała. Nie, czy jakaś w ogóle wersja. Jest X chyba pc, PC nie wersja na Steamie, Jakaś taka, no, czy, ale czy ona nie, nie jest. W jakąś taką Definitive Edition, czy to jest po prostu wersja pc tej gry? Nie, A tutaj nie, nie to, ma jakiejś specjalnej to, to, to wersji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Uh -huh. Znaczy ja mam. Bo ty to też pewnie masz na, w tym pakiecie takim. E, PlayStationowym na, na, na PS5, jako takie, wiesz, takie Legacy gier z PS4, nie? No i... Musiałbym zobaczyć, bo, bo ostatnio, ostatnio coś, coś odpalałem i byłem zdziwiony, że tę grę mam, a okazało hmm. się, że to może być właśnie z tych, tych 10 gier, bo było coś takiego, że chyba jak się kupowało PlayStation 5, to się dostawało tak, tak. 10 gier tych nie, starych. Nie, więcej, 20 chyba. I miły gest, tylko pytanie, czy to jeszcze działa, czy mi się... Nie, nie, bo w którymś momencie tak. oni to wyłączyli, tylko był taki myk, że zanim to wyłączą, to trzeba było te wszystkie gry dodać do biblioteki i wtedy już jakby masz je na zawsze. O, to fajne. Więc pytanie, czy to zrobiłeś? No Ja to zrobiłem i tak na zakładkę, tak powiem, wiesz, jakby dodałem. Nie, nie, no ale to jest. A kurczę, ja w ogóle lubię mi stary. bo jakby ja nie jestem gotowy na to, żeby teraz, wiesz, tak bez przypomnienia sobie tych szczegółów, nie? Nie rozumiem, rozumiem, rozumiem. To ja cię pochwalę, że ja zrobiłem licencję pilota, bo sobie kupiłem Trasmastera T-Flight Stick X. Czyli taki, no można powiedzieć, że entry level, ee, No to mnie zaskoczyłeś, pilot, joystick. Po co w ogóle, skąd? Dachman. Ja zawsze ten... chciałem ten joystick mieć, w ogóle chciałem mieć joystick, nie? Ale ja nie jak to powiedziałem mojej takiego... żonie, to ona oczywiście, wiesz, w takiej e, powszechnym e, postrzeganiu, no to, to wszyscy, nawet jeśli nie są graczami, to wiedzą, że Michał Wiśniewski jest, czy był no wielkim fanem tego latania takiego, że wiesz, że on miał, ja pamiętam, kiedyś zdaje się był taki chyba coś, coś a la Big Brother, tylko właśnie u Wiśniewskiego. Nie jestem kamera, jaki zanim, jestem, czy coś takiego. Tak, czy, tak. Ona, ona za nim podążała, no i on, i on wtedy rzeczywiście pokazywał jakiś tam swój gaming room, że, że jakby miał wszystko, wiesz, całą tą konsoletę, to wszystko, wiesz, tam zoptymalizowane, że mógł sobie w to no. grać, nie? I, i, I moja żona mówi, u, to tak jak Wiścieski sobie zrobił, tak? W no, tak? Prawie, prawie jak Wiśniewski ja ja mówię... taki... Prawie tylko wiesz. Prawie. Znaczy wiesz, bo nie mam, nie mam tego, tego tej, tej przepustnicy takiej tej, ona jest mhm. tutaj tylko takim suwaczkiem takim e, zaznaczona. Tylko widzisz ja bardzo chciałem w te stare gry grać ale nie wszystkie te DOSowe gry e, rozpoznaję ten joystick. Jest parę, które owszem, no nie, jest jakiś tam standard ale tak naprawdę w te stare gry jednak nie pograłem. Ale sięgnąłem po, po flight Simulatora, chyba tego 2024. Nie tego jakoś takiego bez numerka, tylko, tylko właśnie tego z 2024. I powiem ci, że wiesz, tam, tam robisz tą karierę, ale na zasadzie tego, tego uczenia się. Tego średniego, że tak powiem. Tak, tam tą cestą latasz, nie? I, to, i, yy, I powiem, że bardzo dobrze to jest zrobione, tylko yy, tak jak są komunikaty na ekranie, wiesz. Mhm. że część, część mogłem odnaleźć na, na tym, bo to jest też pewien standard, nie? że to jak jest Transmaster, to jest taki joystick dosyć standardowy, więc tam przyciski były, się zgadzały, ale niektóre rzeczy to musiałem robić z klawiatury i niektóre rzeczy w ogóle były niejasne. Jakieś kombinacje, że coś, tam. bo wiesz, jak wchodzisz, jak robisz licencję pilota, to no to, to jest symulacja właściwie. Czyli wychodzisz na ten, na, na, z hangaru, tam stoi twój samolot i aczkolwiek możesz już przeskoczyć do tego kokpitu i tam od razu już kołować na pas i, i wystartować i zrobić po prostu tą rundkę, takie kółko z lądowaniem i to będzie taka główna rzecz, ale masz też opcję wyciągania tych wszystkich blokad, nie, blokady kół, tych takich jakichś zaślepek to nie na, na, na silniku czy coś takiego, Wejście do kokpitu przygotowania się i powiem ci, że to jest taka, taka frajna z, z poczucia się, że faktycznie możesz być tym pilotem, a później sobie wybierasz jak już zrobisz tą karierę, zrobisz tą licencję, to później zaczynasz się bawić w te jakieś albo wyzwania, albo, albo latasz sobie nad, nad różnymi okolicami, które są, powiedzmy, znane. I tam o ile Nowy Jork jeszcze jest w miarę sensownie oddany, bo to na, na, nie na jakich, na, na jakich mapach to jest robione. Wątpię, żeby to były mapy Google, nie, mogą to być mapy Microsoftu, ale, ale niektóre okolice no, to są w, tak śmiesznie zdecydowane. Jak tam sobie, powiedzmy, nad, gdzieś tam w Polsce, nad jakimś Miejscami, które znam latałem, to, no to były tak zrobione, że właściwie, gdybym nie wiedział, że kat, no, tak kantą trasę, to bym mnie nie rozpoznał. Tak, tak tak. No, tak, tak. Stadion Rakowa, to można powiedzieć, że to jest takie pole i, i z jakimiś ławkami. No, nie więc to jest cały Stadion Rakowa. No ale nie, faj, fajnie jest. Wiesz, powiedzmy, Czy moja yy, przygoda. Yy, yy, z, z, z... Właśnie właśnie, stary, moja przygoda z tym yy, flight simulatorem. Yy, tym, tym 24, bo oczywiście, wiesz, w czasach. Yy, Takich, nie wiem, 30, 40 lat no 40, nie, ale 30 lat temu, no to oczywiście to się po prostu grało jak w kolejną grę, nie? która gdzieś tam była dostępna. Natomiast tego nowego flight simulatora, to powiem ci, że to w zasadzie to w zasadzie była, było takie sprawdzanie. Okej, okay, dobra, Paryż, wieża Eiffla. Tak. ustalamy wszystkie te parametry, nie startujemy, tylko jesteśmy już w tym konkretnym punkcie na mapie Paryża. Okej, okay, dobra, jest. Eee, dobra. Eee, Rio de Janeiro. Tam jest ta, wiesz, eee, statua ta. Chrystusa. Okej. Okay. Znowu parametry. Dobra, jest. Eee, Sydney. Eee, ta, nie wiem, to chyba Filharmonia jest, nie? O, tak. o ile się nie mylę. Tam ta, ta słynna. Eee, no opera w Sydney, tak. Opera, tak. Eee, eee, dobra, jest. Yy, yy, nie wiem, yy, yy, co tam jest. teraz jakby powiedziałeś, to bym tą największą taką figurę w Indiach, nie? Jestem taki, taki nie wiem, czy to mędrzeż, czy kto to jest, taki, to jest największa taka... No nie, nie wiedziałem, widzisz, no może. No, może. To, to, ja też mi tak, jak to zacząłeś mówić, to mówię, kurczę, przecież ja to, ja to powinien tam powinien polecieć, nie? No, <laughs> no dokładnie. Że teraz, teraz skończył dokładnie. mi się Game Pass, muszę poczekać, ale ja już sobie zrobię ten, że następnym razem, jak będę leciał, to właśnie tam. Bo to jest, no bo w sumie to są rzeczy, które teoretycznie powinni odzorować, bo są aż tak duże, że tego się nie da, powiedzmy, jakimś, nie wiem, jakimś budynkiem, powiedzmy, odzorować, że jest jakiś duży obiekt. Bo na przykład sobie w Abu Dhabi leciałem, no tam to pięknie to jest zrobione, nie? I jeszcze szczególnie, no że niektóre rzeczy są w miarę płaskie, jak na nie patrzysz z góry, no bo to są te takie, te, te wyspy takie palmowe. Ale to ten, nie, albo... mówisz w, w tym... W Dubaju? Dubaju. Powiedziałeś Abu Dubaj. Tak, tak. tak no bo dla mnie to jest, wiesz, jed... tak. tak to się człowiek zna na tym. Ale tam po prostu masz, albo te takie wyspy, które tworzą oby kontynenty świata, nie? To wszystko ładnie wygląda. Tylko problem jest taki, że na przykład z Cessny Albo z tych niektórych samolotów tak naprawdę mało widać. Bo... A możesz, a możesz wiesz... na przykład w tym Dubaju, wiesz, bo ja aż tak się nie, nie zagłębiałem, ale mógłbyś na przykład spróbować wylądować na tym lądowisku takiego jednego z tych, to chyba jest hotel czy wieżowiec, słynny taki polski pilot. Wiem wylądował właśnie na tym takim bardzo krótkim odcinku, wiesz. Tak, że do helikopterów jest tak. Tak, tak, tak, tak. Możesz to zrobić w tym? nie pamiętam, czeka, to jest atary joystick. Ale teoretycznie... Masz joystick, nie ma w ogóle... A w tej grze też masz helikoptery, więc helikoptery możesz wylądować, nie? No ale nie, ale to musisz zrobić... ale stary, ty zrobiłeś licencję już. Ty musisz no to zrobić. Znaczy ty, A tam tak wydaje sobie, mi się, tak że. Myślę, A wydaje mi się, że, że możesz że... wybrać jakiś taki sportowy samolot. Tak, tak, tak. No ale dla przeciwwagi, tak jak zrobiłem licencję na tą Cessnę, to już wiesz, czułem się na tyle swobodnie, że mówię F-16 Falcon odpalam. Mhm. I jest, y, i są te wersje y, robione chyba przez. Znaczy, mi się wydaje, że to jest jakaś, y, jakaś przez społeczność robiona. Ten Falcon y, BMS. Taki, wiesz, na silniku Falcona 4, ale wszystko jest dopalone, wiesz, że tak ultra realistycznie wygląda. I powiem Ci, że no to wygląda świetnie, bo też jeszcze są te DCS-y, to jest w ogóle dodatek, poziom wyżej. Ale tam był chyba dodatek do tego Flight Simulatora z tym, z, przy okazji premiery, czy chwilę po premierze tego Mavericka. Tak, tak, tak, tak był. Blackbirdem chyba się leciało i miałeś zrobić tak. Mach 10, nie? Wiesz jak no. to się skończy, stary, że, że ja sobie też kupię ten joystick. No jak jest multiplayer i okazuje się, że możemy latać, to nie to sobie zrobimy ja, zawody to, Red Bulla. Stary, multiplayer to ja się nawet nie chcę umawiać, bo to średnio wychodzi, ale, ale, ale to ale też Nie się skończyłem skończy. split second z bratem, jeśli chodzi o umawianie się na <śmiech> no multiplayer, trochę nam zeszło. Ale powiem ci, że to, to była jedyna gra, taka multiplayer, gdzie po prostu musisz, jak chcesz ją przejść, to musisz musisz mieć kompana. Ale nie? To, to, to, to nie mówiłeś o tej grze, stary? Nie, mówiłem, nie będę teraz mówił. Nie? Bo ja, tylko tylko mogę powiedzieć, że ją przeszedłem i, i tyle, nie? Bo to jest... Jakby nie, nie widzę sensu, żeby do niej wracać, nie? bo, bo wszystko, co, co o niej powiesz, nie? to, to właściwie to już powiedziałem wcześniej. Nie? Jakby Ta, ale już mówiłeś do końca funkcie, gry tak? Tak, do, do końca gry się jakby nic nie zmieniło, nie? jakby przewidywalne zakończenie przewidywalna jest jakby ten rozwój tych postaci, tych dziewczyn, ale gra jest sympatyczna, nie wiesz, no sama ta idea właśnie to, że, mm -hmm. że wiesz, że, że grasz i musisz robić rzeczy wspólnie, to mi się bardzo podoba, ale to samo było w It Takes Two, podobnie było w No Way Out, więc, no, ale to są gry za to To jest to. No, Liuszu, no to, bo, bo, chyba powoli będziemy kończyć. No to dziękuję Ci, już za, za to wyznanie o, o, o, o tym, Szczera. że masz kryzys wieku średniego i to mi się bardzo podoba, że jesteś taki otwarty. Poczułem się przez Czy moment Wiesz, jak grunt żornalista. to się pogodzić z tym, co się dzieje, stary. I, i... Uroniłeś łzy, jak o tym mówiłeś, to słyszałem, jak po prostu kapie ci nie, tak nie ale, na ale, podłogę. I ale grunt to, grunt to pogodzić się z tym, yy, zaakceptować to, przyjąć dać sobie pozwolenie, stary, na to, że, żeby to odczuć. Mm -hmm. Myślę, że to tak. jest jakby taka kwintesencja, wiesz... Yy. Tego, co bym chciał na koniec yy, przekazać no tak, wszystkim starzejącym się graczom. Tak. Jeśli chcecie mieć szybki samochód albo szybki komputer, zróbcie to. to oczywiście. Z... Jeśli chcecie mieć szybki samochód albo szybki komputer, to znajdźcie sobie kochankę. <głos> Ale to można i bez tych rzeczy. Nie, Więc to jest... nie oczywiście ja jestem tak. fanem zdrowych, zdrowych, rodzinnych relacji, ja tak budowanych sam. przez lata. Chciałem powiedzieć, że, że wszystkie partnerki partnerzy yy, wszystkich krajów, włączcie się. Dziękuję ci już za, za rozmowę. Yy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na social mediach, komentować, yy, polecać znajomym, yy, wpadać na kanał Kroniki Gier. Yy, nam, żeby już też częściej właśnie montował materiały, teraz wykorzystywał moc tego komputera, żeby jeszcze piękniejsze te materiały były, jeszcze, jeszcze lepsze gry Dokładnie. pokazywał i, i tyle. I, i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć.